Dzień dobry, z tej strony Waroza, a ze mną są jak zwykle Emil i Tom Dzień, Dzień dobry, dobry. Cześć. cześć Hej Specjalnie dla was, dla pszczelarzy, ale i dla innych osób zainteresowanych tym tematem Piąty odcinek Pszczelich Wieści I intro wchodzi Tam, tam, tam, tam Dla wszystkich pszczoł odbaczy i nie Tam, tam, tam, tam I matko Matko chowu. Matko a Matko, holi, to, to matko dziwnie, wieść No ja w takim programie no. jestem, Taki, ma 12 kroków wiesz, i matkoholizm. Wiesz co, myśli. jeżeli Myślę, o, o pierwszej, drugiej w nocy myślisz o matkach, to my, wydaje mi się, że matkoholizm ci pie pasuje. Pierwsza, druga w nocy, ja kończę, kończę znakować. No właśnie. <laughs> Idę spać i o szóstej wstaję. A, no to chyba jesteś matkocholikiem, no. Jestem. Zdecydowanie. Jak w pasiekach? Jak pogoda? Jak rozwój? Jak miodobrania? Bo już niektórzy pokazują, że mają miodobrania. Duże, nieduże, ale mają. No to u mnie do miodobrania jeszcze daleko, jeśli mam być zupełnie szczery. Co przyniosą, to zeżrą w dni chłodne, w dużym skrócie mówiąc, ale jeśli chodzi o rozwój, jest całkiem, całkiem przyjemnie, choć no nie będę, nie będę ściemniał, że tutaj no jakoś tam wyjątkowo z ramek się nie leje, ale jakoś tak nie jestem za tym, żeby narzekać bardzo na pogodę. No w zeszłym roku było troszeczkę inaczej i też nie był zbyt dobry rok. Dwa lata temu nie było tak strasznie, ale też wszyscy narzekali, że jest źle. W tej chwili też wszyscy narzekają, a rok będzie jaki będzie, także na razie nie ma tragedii, jeśli chodzi o mnie. Ale dużo pracy oczywiście do u mnie nie mam mi to znaczy mógłbym tam zabrać pojedyncze ramki. No ale to mi się nie chciało. Z, z tej rodziny, która. której się szykowałem, że będzie, no to, no to po prostu miałem wątpliwości, czy dawać jej cały korpus na górę. No i nie dałem, bo się zrobiły wtedy bardzo chłodne dni jakoś miesiąc temu, no ale ponieważ mam te dzikusy w typie apis Melifera Melfera, to zgodnie y, z, z cytatem y, pani doktor, y... Witzi z koniecznej, z mojego podcastu, bardzo, bardzo długo się wstrzymywały z rozwojem, jak były te chłodne dni, a od razu po majówce wystarczyło dwa tygodnie i ta rodzina, z której myślałem, że może coś zabiorę, to wpadła w nastrój rojowy, ale nie narzekam, bo ją po prostu już podzieliłem na trzy rodziny. Wykorzystałem tematyczniki bardzo ładne, no, no i tyle. A reszta, reszta, no właściwie czeka... Moje pszczoły czekały do majówki, naprawdę, no coś tam się rozwijały, ale bardzo powoli. Okej, okay, to ta, taka, taka dygresja, jeszcze zanim Tom się wypowiesz, co, tym na, co, co na twojej pasiece w tej chwili mi się przypomniało. Ty, to miałeś jakieś mocniej do czynienia z Kaukazami? No tak. Okay. tak to... Powiedz mi, jak jest z ich wiosennym rozwojem? Stoi. Stoi, okej. Okay. Ale tak mocno stoi, że w połowie maja dopiero ruszają? Tak, ale mówimy o Kaukazach, z to, co miałem z Gruzji, i część z Rosji, ale prawdopodobnie to jest ten sam materiał, one stoją. One stoją, ładnie wychodzą, tam trochę czerwiu jest, ale bardzo, bardzo, bardzo skromnie. Natomiast polskie Kaukazy, czy od pani Marysi, czy od Krzysztofa Loca, one startują zdecydowanie wcześniej i zdecydowanie są... No na rzepak jeszcze nie, ale, ale zaraz, zaraz, na połowę rzepaku, może tak. Czyli już, już, już praktycznie dochodzą wiesz, do siły do 10-12 ramek Wielkopolski? Okej, okay, pytam, bo dzwonił ostatnio do mnie właśnie pszczelarz, który... Chcę wymieniać wszystkie matki, bo w ogóle wpakował się w Kaukazy. No, ja tam miałem krótki epizod, ale właśnie ten rozwój nie był aż tak straszny, jak on mówi, że no dopiero zaczęły się rozwijać w połowie maja. I dlatego, właśnie, I dlatego pytam, bo mnie to troszeczkę zdziwiło. Może właśnie miał nie, polskiego, nie Polskie Kaukazy, tylko gdzieś właśnie. Wiem, że e, Piotr jest. Piotr Piotr mhm. chyba ściągał, znaczy ogólnie tam chyba jego tato, ten materiał bardziej z, z Gruzji, taki oryginalny kaukaską pszczoły, ale to, to jest super pszczoła, na, naprawdę te wczesne, wczesne, wczesnoletnie pożytki I, i ten miód, który przynosi, no jest zdecydowanie inny w smaku, tak z innych roślin, tu jest, to, to wszyscy mówią, kto, kto nie ma Kaukaza na pasiece, że, że jest inny smak miodu niż krainki czy bakfasta. Mhm. Mm okej, okay, okej. Okay. Nawiązując do tego... Mm -hmm. No powiem to mitu, bo nie miałem czasu, chęci, żeby jakoś wertować badania na ten temat naukowe, no bo mówi się, że tam kaukas jest rupczą rabującą, więc może tak sobie pomyślałem. Skoro z każdego ulas u sąsiadów coś uczknie, no to nic dziwnego, że ten biód jest taki oryginalny. Nie? Rabująca, wiesz, Mówię to pół żartem, pół serio, żeby wszyscy słuchacze wiedzieli. E, no, każda pszczoła rabuje, a kaukas ma tak ułożony rozwój, że w momencie, kiedy się pojawia duży pożytek właśnie wczesnoletni, to krainka przyhamowuje z rozwojem. Szczególnie starsze krainki, te nowe, nowe, niemieckie, już inaczej się zachowują, ale te starsze zalewają gniazda i, no i mamy słabszą rodzinę niż kałka w tym samym momencie. To wiadomo, jak jest dużo czerwiu, to pszczoła musi jeść i ona wszystko zrobi, żeby wykarmić. Dalej żartując sobie, przechodząc już teraz do pasieki Toma, yy... No to, jeżeli ktoś ma kałka z za się na toma, to może być mi bo tam u toba w każdym ulu jakaś inna substancja, prawdopodobnie. <grym z alerwania> <grym z alerwania> na, na górze na powałce, więc. To wiesz ta substancja, nie powiem ci, no, Nie, będziemy o. Pro... Pół, pół żartem, pół serio, ale można było odnieść tak, no, takie po prostu wrażenie, że, że, że, że stosujesz. Co tam, co tam? Co wpadnie można wręcz. zastosować. <laughs> co w to? Jest banan, banan, kofeina i tak e, dalej. Nie? Banan, kofeina, pie, ciasto, piernikowe, łysonia Powiem ci naprawdę super, pszczoły to, to bardzo jedzą. Ale też i prebiotyki. Tak jak Ci wspominałem wcześniej, kombucze daję do, e, swoje prebiotyki, trochę do syropu. I, a wczoraj, wczoraj e, przygotowywałem piwo, bo wieczorami czekając, aż mi się pracownia podgrzeje do 30 tam kilku stopni, mam sporo czasu, to przygotowałem sobie piwo, dwa, dwa wiaderka. A, no i ten słód został. Powiem Ci, tego słodu wiesz, do, do syropu wymieszałem w końcówkę tam z puszki dałem to do podkarmiaczek, Mówię ci, szał jest po prostu pszczoły. Melasa nie jest zdrowa dla pszczół i nie powinno się podawać, tak? Ale jeżeli to ma tylko być do smaku, to taki chmielowy, chmielowy spuszki, słód. pszczoły szaleją. Mogę ci teraz powiedzieć. Okej, okay. podajesz probiotyki z kombuczy, tak? Znaczy, to nie, to nie traktuję jako podawanie probiotyku, po prostu by była kombucza, wiesz. Myślę, to też się podzielę z moimi pszczołami, tak? Ale tak zadałem to pytanie, no bo... Mogę już zdradzić, że będę omawiał art, y, artykuł Randy Oliwiera na temat probiotyku, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co, co, co Emil, chciałbyś powiedzieć? Yy, chyba już mi widać z głowy, przepraszam. A, a. No dobra Tom, ale co tam u Ciebie? Tak, co u Ciebie na pasiece? Co u mnie tak. na pasiece? Robota. Słuchajcie, jest opóźnienie trzy tygodnie prawie mamy w realizacji przez, przez pogodę. Cztery stopnie w nocy. To nie, nie sprzyja jakiejś większej produkcji matek. No i cały czas jest praca, praca, praca, praca. Rozwój, rozwój piękny, pszczoły coś tam noszą. Na tej hodowlanej to wiadomo, że są karmione cały czas, ale no wychodzimy na prostą. Czyli codziennie, codziennie przekładanie, przenoszenie, znakowanie, wysyłanie i tak będzie do połowy sierpnia prawie. A w pasiecy niehodowlanej to co masz? Czyli e, Wiesz co, po, mam, produkujące miód? Tak, rodzinę? tak, tak. mam rodziny postawione na nad można być łąką do nas kraju lasu, tak? Dwie pasieki i na rzepaku dwie pasieki, także z rzepaku też e, raczej nici, chyba że coś dzisiaj może dzisiaj taki piękny dzień. W środę też ma być piękny dzień, może coś będzie, ale tak, jak zaglądałem, to, to bieda. Jest jakieś... Znaczy, bo też rozumiem, że nie będziesz się bawił pewnie w pojedyncze ramki, tak? Nie, nie, nie hmm. pojedyncze nie. Tutaj pójdzie korpus. Jeżeli będzie. No Podlasie jednak jest trochę chłodniejsze. Ale noszą, kolega ma nad Biebrzą na Mniszku i maj był chłodny. Przynajmniej początek. A, a mówi, że mniszko ma bardzo dużo. Bardzo dużo miodu mniszkowego. I to 40 km na południe od nas. Tak? No, w stronę Warszawy. Także to nie jest, nie jest drugi koniec Polski. I naprawdę miodu ma sporo. No, jak już tutaj, nie wiem, czy na ten temat mówiliśmy, a chyba w którymś odcinku mówiliśmy, że no, pszczelarstwo jest jako dział rolnictwa bardzo lokalnym przedsięwzięciem. Dokładnie. Już nawet kilka kilometrów może coś zmienić, tak? Dokładnie tak jest. No dobra, a przechodząc do czasopism, jak tam panowie, bo moim zdaniem bardzo ciekawe, zwłaszcza American B-Journal. American B-Journal, e, myślę, że w maju wszystkie czasopisma są nastawione na... Opisywanie hodowli matek, a ponieważ to bardzo mnie interesuje, to pozwoliłem sobie e, omówić e, dwa artykuły dotyczące hodowli matek a, lub powiązane z hodowlą matek. E, także przygotowałem artykuł, przeczytałem artykuł na temat e, wymiany matek, cichej wymiany matek i czym ona jest powodowana: czy to jest powodowane feromonem matki, czy feromonem czerwiu. Artykuł napisany przez Erika Taleja, który no, w sposób taki bardzo naukowy podzielił, podzielił na trzy grupy e, pakiety i pakiety były e, przed instalacją, jedna grupa była potraktowana mm, sztucznym feremonem czerwiu, Druga była z dodatkiem, znaczy z dodatkiem tworzona, osadzona na e, ramce z czerwiem odkrytym i trzecia była po prostu podana z matką, która unasienioną tak standardowo, jak się robi pakiety i oceniano, czy to powoduje jakąś z, zmianę statystyczną, jeśli chodzi o wymianę matek. Tak? E, I według autora i jego, jego badań. Em, Rodziny osadzone na węzie, czyli tak jak pakiety się osadza, ale, ale potraktowane od samego początku sztucznym feromonem czerwiu wymieniały te matki najmniej, a najczęściej matki były wymieniane w rodzinach, które nie były ani traktowane w feromonem czerwiu, ani z, z, osadzane na ramce z czerwiem odkrytym, tylko po prostu z matką nosinioną e, osadzone w ulu na węzie, czy, czy na ramkę, ale bez czerwiu żadnego. Czyli tutaj autor różnych w różnych jakby badaniach, które sam przeprowadza, udowadnia, że brak czerwiu powoduje, bardzo często powoduje wymianę cichą wymianę matek, a nie problem z, z matką. To takie troszkę jest Moim zdaniem uproszczeniem, tak, bo, bo owszem, brak czerwiu odkrytego i feromonu czerwiu, jakieś stężenia feromonu czerwiu powoduje wymianę, cichą wymianę matek, ale to też wynika z, z sytuacji, kiedy ta matka produkuje mniej jaj z racji swojego wieku, czy, czy uszkodzenia na przykład i wtedy w rodzinie jest ta ilość czerwiu otwartego, młodego, jest zaniżona i może następować, następować cicha wymiana, ale udowodniono, że to nie feromon matki, tylko, tylko ilość czerwiu odkrytego i feromon czerwiu, wartość ilościowa feromonu czerwiu powoduje wymianę matki w rodzinach. Mam w takim razie pytanie, czy mogłoby to się też stać na skutek na przykład dziury pożytkowej, która nie jest taka krótka i wtedy matka, no, po prostu ogranicza się z czerwieniem i czy, no, robotnicy nie mogłyby zdecydować o jej wymianie wtedy? Bardzo często tak jest, że w drugiej połowie lata następuje cicha wymiana. Bardzo często jest też, że pszczelarze podkładają matki do rodzin bez czerwiu odkrytego. Szczególnie podkładanie matek unasienionych do takich odkładów może powodować ich cichą wymianę w późniejszym okresie. I trzeba na to zwrócić uwagę, że dążymy cały czas do tego, aby ilość czerwiu odkrytego w rodzinie była, była. No Przede wszystkim była, to ma, to ma znaczenie. Czyli po przyjęciu matki, nie powiem, że... Często stosuje, ale warto przełożyć ramkę z czerwiem odkrytym do takiej rodziny, aby zwiększyć ilość feromonu. No w każdym razie, jak rozumiem, pożyteczna informacja jest też taka, że nawiązuje do tego, co często no, widzę w internecie, że jeżeli pszczoły zdecydowały się wymienić matkę, to nie oznacza, że coś z tą matką było nie tak i nie należy dorabiać do tego automatycznie no, jakiejś teorii. Tak. Dokładnie. Dokładnie. Należy bardziej... Owszem, ta matka może czerwić gorzej, i... ale wtedy no, nie, mamy, nie mamy czerwiu tak odkrytego w jakiejś tam ilości większej. Także też trzeba, wszystko trzeba brać pod uwagę i nie ma jednoznacznej odpowiedzi na, na to, co No chcemy. tak, ale w sytuacji, w sytuacji, w której mamy tak jak już Kuba powiedział dużą dziurę pożytkową, nawet dobra matka stopuje z czerwieniem, co może sprawić tak jak to według tego, co ty powiedziałeś, dom, mhm. może sprawić, że dochodzi do cichej wymiany, gdzie matka jest w pełni, w pełni okej, okay, tak? Tak, tak. Może jeszcze y, z tak z własnego doświadczenia przy izolacjach matek, ponieważ no, przy hodowli y, y, matek na większą skalę no, pracuje się na izolatorach, bo tutaj ilość y, larw w odpowiednim wieku musi być stała i idealnie podlana, to przetrzymanie matki tydzień czasu czy dwa, zdarza się, że człowiek zapomni, że w danym izolatorze jest matka reprodukcyjna, jeżeli to się robi na kilku, kilku rodzinach reprodukcyjnych, bardzo często powoduje właśnie tworzenie mateczników ciche wymiany. I to nawet, nawet na bokach izolatora. To tak śmiesznie wyglądać, jest nadbudowana nie na plastrze, tylko na, na między, między drutami jest nadbudowany e, miseczka, jakby który matka zaczerwia, bo ona czerwi praktycznie gdzie się da, jeżeli jest zamknięta w izolatorze i pszczoły nadbudowują od razu na tym matecznik i bardzo łatwo o, o wymianę matki. Chociaż tam też chyba m, może się do tego dołączać ten efekt, że jej substancja mateczna, tak zwana nie jest tak dobrze wszędzie rozprowadzane, no bo jednak pszczoły mają z nią ograniczony kontakt w jednym miejscu, bo jest w końcu ta też metoda taka prosta e, do robienia się matki z cichej wymiany, e, no że można przyłożyć na przykład jakąś ramkę z jajkami na samą górę, tak? Nad, nawet jeszcze dodatkowy jeden korpus nad kratą odgrodową i tamte pszczoły też nie będą tak dobrze czuły tej więzi z matką. Czy się mylę? Znaczy tu, tutaj chodzi o, o to, że y, masz połączenie feromonu w czerwie odkrytego, młodego, i braku feromonów matki. Z automatu bez miało pociągnięte mateczniki. Na tym no, większość hodowli polega. E, czy, czy produkcji mleczka pszczelego. No się... tak, ale wtedy nie jest y, to taki stricte starter ratunkowy. Y, no w jakiś tam sposób każdy, każdy wychów matki jest ratunkowym metodą ratunkową, tak? Tylko czy ona później doprowadza do no jakby w obecności w hodowli w obecności matki czy hodowli bez, bez, bez matku to to nie masz takiego znaczenia ale też no masz rację tutaj, tutaj tworzenie mateczników przez to, że jest brak czy zmniejszona ilość feromonu feromonów matki, szczególnie feromonów, które on zostawia na na swoich odnóżach, tak? na plastrach, chodząc po plastrach to ma, to ma duże znaczenie ale w moim zdaniem i przy hodowli matek i przy właśnie przy wymianie, tak jak te, e, autor napisał brak e, feromonu czerwiu jest tym czynnikiem, który determinuje czy wymianę, czy, czy w ogóle pracę całego ula tylko, że my jeszcze muszą oczywiście przełożyć zdążyć, no jak jeszcze będzie larwa z tą cichą wymianą, żeby nie były podwójnie, osiero... no znaczy nie, w tym wypadku, no żeby miały na czym pociągnąć, tak? więc to dosyć szybko, więc to jakby tak pewnie stopniowo się odbywa jako proces zmniejszania. tak mówię teraz w naturze, tak powiedzmy, tak? Znaczy, yy, no wiesz co, przy, przy hodowli matek ten cały proces trwa około godziny. Pszczoły. Zresztą, wiesz, jak owady mają tak, tak szybki metabolizm, że no, zmiana e, ilościowa feromonów, czy zmiana jakakolwiek, no, następuje, następuje dużo, dużo szybciej niż w przypadku innych zwierząt. Nie no jasne, ale to jest tutaj radykalna, sztuczna metoda, że nagle pozbawi się czerwu. Mi chodziło teraz mhm. tak właśnie w naturze, że, ten pro, że jak załóżmy matkę, że jest dziura pożytkowa, no to nie ma tak, że, że larw zabraknie po prostu z godziny na godzinę. Tak, tak, tak, tak, tak. tak. Ale spada, spada ten poziom. I to stało tutaj udowodnione, że jeżeli jest sztucznie utrzymany estrami, Permonami czerwiu, to y, te matki są mniej chętnie wymieniane. Mówimy o matkach unasinionych, nie o matkach nieunasinionych, tylko o matkach unasinionych, poddawanych do pakietu. Mhm. W sumie to może jest też jakaś... Yy... Informacja, która może się rozwinąć w jakąś no, w przyszłości nowoczesną technologię, typu, że no, pszczelarze zawodowi będą sobie sterowali, ho, sterowali będą mieli większą możliwość sterowania pszczołami za pomocą różnych syntetycznych hormonów. Już to się wykonuje. Już to jest. No wiem. To technologia już jest. Różnego rodzaju tak, tak. Ale będzie się pewnie rozwijała i być może ta informacja zostanie wykorzystana. O to mi chodziło. Może być. Może tak, może tak być. Nie potrafię sobie wyobrazić, ale no choćby w dziurze pożyczkowej, jak ktoś nie chce dokarmiać, bo ma tam miód, a nie chce jednak spowodować, czy tam pokarm wcześniejszy, a nie chce jednak spowodować wymiany matki, czy coś takiego, no. Różne metody. Ty też stosujesz feremony, tak? W swojej hodowli? Nie. Czy nie? Nie. nie stosuję, stosuję różnicę, wiesz właśnie poprzez odbieranie czerwiu, tak? Czy, czy przez przekładanie później czerwiu w odpowiednim wieku, bo to też ma znaczenie, to in, inny, inne feromony produkuje młody czerw, inne feromony, starszy czerw, mówimy o otwartym wszystko, ale, ale nie na zasadzie nie na sztucznym, jeszcze takich rzeczy nie. Okej. Okay. Myślałem, że może na przykład do poddawania matek czy coś takiego, żeby ułatwić to przyjęcie. Nie, nie. poddawanie matek, różne metody są akurat. Ale tutaj wiesz, no... Po... Poddawanie oddawanie musi jakąś tą rodzinę mieć bezmateczną, żeby jej poddać tą matkę. Nie no jasne, ale chodziło mi o to, że mając matkę nieczerwiącą, która nie ma jeszcze silnego feromonu i może być trudniej przyjęta, zwłaszcza jeżeli jest dużo, jak już pamiętamy z któregoś odcinka poprzedniego, dużo rebeliantek, to można sobie poprawić tę sytuację, po prostu no też... Klateczka. Klateczkę z feromonem na przykład podając, bo są takie, tak? A to oszukujesz pszczoły. No, no, ale w ogóle przyszkoda polega no na tak, Ale podajesz matkę nie Mówię, że na no unasiniona jest. No, no i co? No, i, no biedne pszczoły szukane. No, no, ale, ale przelaz zadowolony. Nie Bo mu się udało. Okej. Okay. Dobra, następny artykuł. Następny artykuł też dotyczący hodowli matek. Y, strona 551. Czekaj, jeszcze, jeszcze jedna rzecz tam. Yy, trochę, trochę pobawię się w adwokata diabła, yy, wracając do tego, o czym mówiłeś. Bo yy, skoro pszczoły chętniej wymieniają matkę w momencie, gdy jest, nie ma czerwiu odkrytego, tak? Znowu z drugiej strony czerw odkryty yy, stymuluje, yy, stymuluje yy, pszczoły do wytwarzania mleczka, tak? Dobrze rozumiem? Tak. No karmienie no, tak. Lard, tak, tak, do karmienia, tak, tak, tak, tak, tak. Do karmienia. Więc teraz yy... więc teraz przy wychowie matek czerw odkryty w rodzinie wychowującej pomaga czy przeszkadza? Yy, pomaga, tylko ma być to czerw no, co najmniej trzydniowy. Tak to, tak to się dwutrzydniowy, nie jednodniowy. Najgorszą rzeczą, jaką yy, robią. Znaczy no, najgorszą, to może nie najgorszą, ale tak, takim błędem typowym jest podawanie bardzo młodego czerwiu przy y, miseczkach z larwami, bo to dochodzi no, to jest, to, to jest praktycznie to same mleczko i te pszczoły no, będą inaczej to wychowywać, tak? I tutaj tu jednak nie y, trzeba też manipulować czerwiem, albo w ogóle zabrać czerw, tak? Ale to wtedy Wtedy też jest problem z wiekiem, lar wiekiem pszczół, które wychowują. Także odkłady no, pracuje się na pododawaniu cały czas do odkładów chowujących, bezmatecznych, wychowując, do dodawaniu cały czas czerwiu zakrytego, aby ten, ten wiek utrzymywać. Natomiast przy wychowie z matką. Należy zmniejszyć ilość feromonów, ale no, tak, tak manipulować ramkami, aby ten czerw najmłodszy był jako nam kolejną ramką, nie obok miseczek, a przy miseczka był czerw starszy, ale jest niekryty. Taka zabawa trochę jest. Nie wiem, jak ty, ty hodujesz, no, czy to, czy to, czy to, czy to nie... po prostu czerw to czerw wkładasz i. Nie, no nie, nie, nie, nie, nie, wkładam, wkładam, wkładam starszy, starszy czerw i czerw, czerw kryty, no szczególnie przy jakiejś takiej ciągłej, ciągłej wychowie, to musisz zasilać to, zasilać to młodym czerwiem, bo inaczej, no, inaczej. A jeżeli no ty, to tego... pracujesz bez matku. Tak, tak, tak, tak, mówię bez, mówię no, o bez matku. Ja wchoduję tak, tak. z matką, bo tutaj za dużo, za dużo pracy by było, żeby jeszcze w matku. czyli ciągły... Tak. Co, co pięć dni, co 7, dni. dni. Wiesz, co co, co, co znaczy, ja sześć, sześć, o, o dni, wiesz? Mówię o dodawaniu nowych larw do wychowy. Tak, tak, tak. tak, tak. Co, co, co cztery dni. Są metody Zresztą, dnia jeśli dnia. ktoś by chciał posłuchać metody, jaką stosuje no Tom, to zdaje się, że jest na YouTubie twój wykład dla Białorusinów tak. na ten temat. Tak. tak. Tam, no właśnie, to, wiesz, więc to, nie ma sensu, jakby tego teraz chyba powtarzać. Krótki, krótki wykład, bo o tym można gadać. Naprawdę bardzo długo. Krótki, nie no, on dwa ponad godzinę. Nie, tak to jak, no, jak na nasze rozmowy, to jest krótki wykład. Tak. <głosy> Dobrze, kolejny, prze, przejdźmy, bo zaczynamy tutaj, Kuba ma rację wchodzić w dygresję. Kolejny tak, artykuł. Tutaj, tak, tak, tak, metodę omawiamy, ale chcę właśnie omówić metodę, e, która nazywa się metodą Hopkinsa. Nie wiem, czy to ktoś stosuje... Metoda polega na tym, że ramkę z czerwiem, młodym czerwiem, kładzie się na silną rodzinę bezmateczną. Ramkę na płask kładzie z jakimś tam odstępem. To jest około 30, z tego co widzę, czwarta cala, to jest około 32 mm ponad plastrami. i Pszczoły zaczynają. No, Produkować matki, mateczniki tak, na, tym, na, tych, na tych rameczkach. Um, Mógłbyś podać tytuł artykułu? To jest the Queen Try Hopkins Method. To jest 551. Mhm. Strona 551. Okej. Okay. Nie, nie, też, teraz mi nie chodziło tylko dla nas, tylko no, dla słuchaczy. Wydaje mi się, że warto podać tytuł i, no, już dla formalności też autora. Dla Joe Conti. Hmm? naprawdę y, o, dla osób, które no niby jest dla, dla początkujących i takich, które y, potrzebują wychować kilka matek, y, no tu jest problem, problem y, jaki ja widzę przy osobach początkujących, jest taki, że ta rodzina, która będzie wychowywać, y, powinna być duża. I w takiej rodzinie, należy usunąć matkę, a znalezienie dla początkującego pszczelarza matki w rodzinie tam na dziesięciu ramkach dadanta uważam, że jest bardzo może być skomplikowane. Tak jest. To, to jeszcze raz w skrócie. Na czym polega ta metoda Hopkinsa? W skrócie metoda polega na tym, aby ramkę z czerwiem odkrytym położyć na górne beleczki z zachowaniem odstępu 32 mm. Czyli coś podobnego jak się karmi ratunkowo pszczoły na wiosnę za pomocą ramki z pokarmem. Czyli pszczoły mają um, tutaj dostęp do larw, a nie do pokarmu. I też warto wiedzieć... I chodzi o to, że te larwy będą po prostu pionowo w dół skierowane do, do, do, do, i to zachęci pszczoły, do, do, tak? Dokładnie. Pszczoły... Czy, czy te pszczoły są osierocone? Oczywiście. Tak, muszą uh -huh. być osierocone. Pszczoły są osierocone i warto pamiętać, że larwa, która jest skierowana do dołu w miseczce, będzie chętniej dużo, dużo chętniej jakby wychowywana na matkę niż larwa, która jest w poziomie Okej, okay. no tak, a ten odstęp jest ważny, jak rozumiem, no, dlatego, żeby końcówki mateczników nie były przyklejone do górnych listowych wygranych, Żeby pszczoły tak? nie połączyły tego plastra razem z plastrem, bo wtedy no wyrywamy, wyrywamy no tak. wszystko. Oczywiście ten plaster on tam trochę poniszczą, ale, ale przynajmniej nie przykleją. Czyli robimy jakiś pierścień, kładziemy to między na, na ramki, górne ramki e, i pszczoły to, będą tworzyć mateczniki, które później można wyciąć, wykorzystać czy w odkładach, czy do ulików weselnych. Oczywiście wszystko zapisywać. A jeśli chodzi o totalnych amatorów, to ja osobiście na przykład polecił walk away split, albo mm, tak jak ja to robię w tym roku, czyli po prostu no jeśli ktoś ma na przykład 3-4 rodziny, mówię, jest bardzo początkujący, nie zależy mu na produkcji miodu, to jedną rodzinę po prostu zacieśnić, przeznaczyć do stanu rojowego i będzie miał, nie wiem, 5-6 pięknych matyczników i, i też porobić takie walk away splity, tylko że Lepsze, o tyle, że już jest tam matecznik, tak? Więc jeśli jest zamknięty matecznik, to on był w dobrych warunkach wychowywany, więc, no nie ma takiego zagrożenia, że zrobi kiepski walkaway split. A, a, już wyjaśniam, co to znaczy po polsku, czyli po prostu, że robi się odkład i po angielsku znaczy, że się że się zostawia to w spokoju, czyli przychodzi się za miesiąc i się patrzy, czy, no, matka czerwi, tak? Przy tych, przy metodzie walkaway, polecam po czterech dniach przyjść i ściąć wszystkie mateczniki zasklepione. To jest fajny taki tip, który mogą początkujący wykorzystać. Cztery dni od osierocenia przychodzimy, zasklepione mateczniki ścinamy, zostawiamy niezasklepione. Mamy pewność, że jest na najmłodszej larwie wychowana matka. Wiedziałeś proponuję o tym? Ki proponuję o tym? kiedyś odcinek na ten temat, jakbyś mógł tom, y zarzucić mielinkami do badań naukowych na ten temat, F bo ale, przyznaję, ale, ale, że nie, zgłębia nie zgłębiałem tego problemu jakoś bardzo, natomiast przyznam, że nie, nie natrafiłem na jakiś taki jaskrawy konsens naukowy w tej materii, a, a, a moje własne obserwacje... Nie mówię oczywiście, że one mają jakieś wielkie znaczenie, bo nie mają. Natomiast no, ma, ponieważ mam jednak pasiekę y, blisko domu, więc zdarzało mi się z ciekawości obserwować to codziennie i bywały już takie y, y, rodziny osierocone y, z ratunkowymi matecznikami, które widziałem, że czekały dwa, 3 dni. Kuba tak, tylko y, zawsze... Zawsze ta najlepsza matka będzie z jak najmłodszej larwy. Dlatego mówię, po czterech dniach, jeżeli to osierocisz i po czterech dniach przychodząc widzisz mateczniki zasklepione, a z nauko chcesz naukowe badania, to jest 5,5 dnia od, ja od wyklucia larwy do zasklepienia matecznika. Jest 5,5 dnia i tego nie przeskoczysz. Jeżeli po... Po czterech dniach przychodzisz i po czterech dniach masz zasklepiony matecznik, czyli były na dwudniowej larwie wykonane. tak? Co najmniej na 48 godzinnej larwie były mateczniki wykonane. Jeścinasz, a zostawiasz niezasklepione oczywiście. Chyba, że masz tylko takie, no to tu nie masz wyboru. Ale zostawiasz niezasklepione, bo niezasklepiony będzie, będzie no, stworzony na larwie 24-godzinnej. Także tu jest, chodzi tylko o to, aby uzyskać matkę tak, na to, tak, tu się, tu się zgadza, tylko jakby znaczy przy typowej metodzie OKA, tutaj z Tomem jestem w stanie się zgodzić, przy tej wariacji metody, o której Ty, Kuba, powiedziałeś, no to już tutaj, już dostają ramkę z zasklepionym matecznikiem, więc tutaj... Tak, oczywiście, nie, tak, nie... tak, tutaj... No. No, albo stóż, albo stóż przed za z bardzo dużą ilością mleczka, bo nawet jeśli już będzie ta duża ilość mleczka i później trosz, tr, osłabić pszczoły, no to ona już i tak będzie miała dobre warunki, nie? bo już ma zebrane przez zbieraczki, które przy, mleczko wyprodukowane z dużej ilości trzy, nektaru. przez trzy, tak? trzy, trzy dni pszczoły karmią mateczniki? Po trzech dniach takie mateczniki niezasklepione można wysyłać, można, można robić co chcesz z nim. Tak. Ale jednak zrobił nam się wątek polemiczny. Pamiętajmy, że mówimy o, o totalnym amatorze, czyli pierwszym roku, ewentualnie drugim roku. Co znaczy matka najlepsza? Jeżeli nawet będzie 12 czy 24 godziny nie takie, jak ty tą produkujesz, to przypuszczam, że ten pszczelarz nie zauważy tej różnicy. Ja rozumiem, ale jak będzie z larwy, która ma 2,5 dnia, to on tą różnicę zauważy. Okej, okay, ale teraz to, co powiedziałeś, nadal polemizuje. dlatego, że po... zobaczenie matecznika rzeczywiście no, wiemy mniej więcej yy, co do godzin nawet, yy, ile pszczoły są wychowywane w takich optymalnych warunkach i tak dalej, poza jakąś awarią, że jest wychłodzenie czy coś takiego. Natomiast yy, chodziło mi o to. Od założenia matecznika do unasienienia matki jeszcze droga daleka. Yy, pszczoły mają możliwość później zgryźć dany matecznik i tak dalej. Chodziło mi o to, że be, byłaby grupa kilkunastu rodzin, w której byłoby tak zrobione i zostałoby zbadane w jak, w jakim średnio statystycznie, statystycznie w jakim wieku są matki. Taki dowód by mnie interesował. A, to nie. Nie, bo wszyscy wiedzą, że matki trzeba robić z najmłodszych i nikt nie bada takich rzeczy. Nie ma, wszyscy wiedzą, bo, <laughs> bo dlatego, że nauka pokazuje, że 95% to, co wszyscy wiedzieli, okazało się nieprawdą. Poszu Czekam na dowody. Poszukam, poszukam. Okay. Ja nie, nie taka... chcę, niczego nie chcę udowadniać. No. Okay. Tu tak, nie, no dlaczego? Taka drobna, znaczy dygresja w sumie to do, do tego, o czym mówicie, ale też ostatnio z kimś tam rozmawiałem, kto właśnie jakiś taki amator, który chciał sobie mateczki wyhodować, bo będzie sobie robił odkłady i chciał mieć wcześniej matki, bla, bla, bla. W każdym razie pamiętajcie, że jakiejkolwiek metody byście nie użyli do produkcji matek, czy to będzie metoda Hopkinsa, o której mówił Tom, czy jakakolwiek inna, czy Walkway, jeśli chcecie wychować więcej niż jedną matkę z jakiegoś bezmatka, zaizolujcie mateczniki. Właśnie rozmawiałem z osobą, która była strasznie szczęśliwa, że sobie wychoduje kilka matek. No oczywiście pierwsza matka się wygryzła z, i zgryzła, znaczy zgryzła, z, z zarządliła, no i pszczoły zrobiły resztę, te, te resztę mateczników. Także pamiętajcie, żeby, i to mówię nie do Ciebie, to nie do Ciebie, Kuba, tylko do tych wszystkich, którzy nas słuchają, żeby izolować mateczniki, jeśli chcemy wychować więcej niż jedną matkę. Albo oczywiście cieplarka, tak? No ale jak mówię o amatorze, no to raczej osobie, która nie posiada cieplarki. Tak jest, tylko jak często to się wydarza, nie? Właśnie to jest ciekawe. Nie mówię, że to się nie wydarza, bo... Bardzo często, Też od... zaskoczę Cię bardzo często. To jest główny problem u nas w pasiece, gdzie matki, niby uliki stoją, część ulików stoi dalej, do około 50-100 metrów od pasieki, a matki potrafią nalatywać sztuczne bez matki. I to jest... Okej, okay, stawiam hipotezę, że może być co do tej częstości drobna różnica w pasiece powiedzmy no, no, hodowlanej, której jest, z, tu jest tu na hodowlanej, z sto ulików, które blisko stoi, niż powiedzmy w takich, gdzie jak u mnie, gdzie jest dużo tak zwanych e, zapomniałem punktów orientacji, drzew, krzewów i tak dalej i te ule są rozstawione w różnych kierunkach i są w różnych kolorach. No. Znaczy wiesz, tu nie chodzi, że ona nie trafi, tu chodzi o, o to, że ona e, matka wracająca mm -hmm. po prostu celowo celowo wybiera ul, który jest bezmateczny, ul, duży ul, a na przykład nie wraca do okay. swojego ulika, bo tu nie mówimy o, o czymś o nietrafianiu, tak, czy błądzeniu matek, mówimy o, o celowym nalocie matki, która wraca. Oczywiście na pewno jakiś tam rekonesans robiła wcześniej, ale możliwe, że brak tego czerwiu odkrytego w rodzinie startującej powoduje, że, że on jest atrakcyjniejszy dla niej jest chętnie opuszczona. Okay. Również chętnie y, zobaczę zahartowanie tej tezy y, w, w tym sensie, że rzeczywiście wybiera, czyli że Zbacza ze swojego lotu do swojego właściwego ula, żeby wybrać inny ul. Chętnie to się chętnie się dowiem, natomiast znaczy dowiem w sensie, że zostało to sprawdzone, natomiast tak z ewolucyjnej perspektywy patrząc rzeczywiście jest to ciekawe, bo jeżeli są matyczniki rojowe w swojej macierzystej rodzinie i jest ich więcej, to taka rodzina dokonałaby większej ekspansji swojego, swojego genomu, dlatego że cały czas w tej rodzinie macierzystej kolejny matecznik miałby szansę zostać wygryziony i się unasienić, nie? A ta i ta zajęłaby po prostu inny ul. Znaczy inno, albo inne gniazdo, tak? Ale wiesz co, ty, ja, ty psujesz zabawę po prostu. Ty nie zaprzątaj nam jakąś nauką, jakimiś dowodami. W ogóle, słuchaj, no Hegel już powiedział, że jeśli teoria nie zgadza się z faktami, tym gorzej dla faktów, słuchaj. Także przestań. Tom coś powiedział... Fajnie brzmi, tak. fajnie fajnie brzmi, więc nie tutaj jakieś dowody. Po co nam dowody, słuchaj? Pszczoła jest święta, umiera i no, po co nam jakieś dowody, jakieś... Po co, po co, po co? Przerażę tyle lat żyli, funkcjonowali bez nauki i jakoś sobie dawali radę. Dobra. No. Tak, natomiast tak. ja też, a jeszcze chciałem wrócić do, do twojej metody mm, z izolowaniem matyczników. Też to stosowałem, ale to stosowałem jeszcze... Nie powiem prostszym, ale bardziej, mm, bardziej powiedzmy, nie wiem, pierwotną yy, i bardziej zabawołą. Jeżeli, bo pszczelarz początkujący ma tendencję do nadmiernego zaglądania do rodziny pszczelej i w sumie dobrze, no bo mimo, że może pszczołom zaszkodzić, to jednak musi się nauczyć. Yy, I jeżeli ma chęć zajrzeć. I choćby znaleźć matkę yy, młodą, która szybko się porusza, co po prostu jest korzystne nauką dla niego, to jeszcze proponuje taką metodę, że po prostu mniej więcej wie, kiedy zostały utworzone matyczniki, kiedy zrobił walkawaya, zagląda do rodziny i zdarzyło mi się to już parę razy i moim zdaniem nie jest aż tak małe prawdopodobieństwo, że nie spotka młodej matki, zanim robotnicze yy, zabiły inne. I w ten sposób może odłowić tą mat matkę nową. I... A to nie robotnice a, tak. zabijają. Robotnice nie zabijają matek. Tak, matki walczą między sobą. Tak, a w świadkiem takiej sytuacji. Tak. Żądlą, żądlą matki, rządą mateczni. Natomiast pszczoły mogą okłębiać inne matki, które są poddane, natomiast między sobą matki walczą. I jest metoda. No okej, okay, chodziło mi o za zarządzanie matecznika. Tak, tak. okej, okay, no to matka, w każdym razie, no można, A, można... złowić po prostu jeszcze zanim... K Kubuś, nawet, nawet jest sytuacja taka, że często przy rojowych matecznikach utrzymywana jest ostatko no, tych matek w, w rodzinie do momentu, kiedy wróci tam pierwsza unasieniona. I dopiero wtedy następuje jakby no, selekcja. Tak jest i wtedy mamy śpiew y, tak zwane gdakanie. Tak, pszczoły pszczoły y gdaczą czy... Matki między sobą. dokładnie i wtedy No bo miałem taką sytuację i wtedy no, jest duże prawdopodobieństwo, że albo tak, że złapiemy taką matkę, jeżeli otwieramy uli i słyszymy to gdakanie, to możemy szukać matki do złowienia. No bo na jeżeli ktoś gdacze no to znaczy, że tych matek jeszcze musi być więcej żywych, no bo między sobą. Tak to rozumiem. Także zabawa jest, a ponieważ przelarstwo może być po prostu fajno hobby i zabawą, to, to nie ma co takich metod dyswalifikować, nie? No. O, a propos, ja znowu z kolejną dygresją, słuchajcie. <gryw> Widzę, że więcej dygresji będzie niż treści w naszym dzisiejszym podcaście, no ale cóż. Eukaliptus, eukaliptus szykuje po, po 4 godzinach. Ale było kilka eukaliptusów, z czego myślę, że powinniśmy być dumni, że ludzie wytrwali. Ostatnio też pszczelarz starszy do mnie przyjechał i rozmawiałem z nim odnośnie właśnie, odnośnie matek, odnośnie tego, że tam coś mu się posypało w rodzinach. No i prosta sprawa. Mówię, niech pan weźmie matkę z młodym czerwiem do bezmatka, znaczy tam, żeby się upewnić, że na pewno nie ma matki, niech sobie pociągną mateczniki no i sobie w taki naturalny, prosty sposób wychowa pan matkę. No i facet mi powiedział coś szczerze, o czym wcześniej nie pomyślałem, bo wzrok mam jeszcze w miarę, w miarę dobry. Stwierdził, no ale wie pan, ja mam taki problem, że no ja sam się tym wszystkim zajmuję i no, czerw zasklepiony to ja zobaczę. Ogólnie no czytać ramkę mogę, ale no nie cholery jajka, ani młodej larwy to ja nie zobaczę i ja nie wiem, którą ramkę dać do tego ula. No, to taka, wiecie, rzecz, z której sobie w sumie nie zdawałem sprawy, że jednak starsi pszczelarze z tak prostą rzeczą jak wrzucenie ramki z czerwiem, no mają problem, bo nie wiedzą tak naprawdę do końca, na której ramce jest czerw. Mogą celować, wiadomo, bo gniazdo jest jakoś tam ułożone, tak? Ale no to, to, to, to jest takie trochę losowanie dla nich, nie? Taka no. i co takiej osobie byście polecili? Co ma zrobić? No poza tym, żeby za, za, zapytę, poprosić wnuka, żeby zerknął, tak? To jedna rzecz, a może też no, po prostu wkładać patyczek w taką komórkę, wyciągać i próbować. No jeżeli będzie lekko kwaskowate, takie słony posmak, no to już to jest młody czerw. Jak taki lekko kwiatowy, to już to jest starszy czerw. A jak trochę gorzki, to bym jednak zostawił. No żartuję oczywiście. Zaproponować kupno własnej matki. A tak, Oczywiście. Oczywiście, że tak. Kupno własnej matki. Ja tu chciałem pomóc człowiekowi, aby tutaj rachunek ekonomiczny, wiecie co? Mm, tak, no, byłem jeszcze, nie, no różne rzeczy, <grym> rzeczy. można zaproponować generalnie, no nie ma co, jeżeli ktoś tak po prostu na, na, na, na stare lata uprawia to sobie bardzo piękne hobby, no to też nie ma co się tak jakby wszystkim stresować, jeżeli nie uda się mu z tą rodziną raz wychować matki, to podkłada drugą ramkę i jest drugi raz, no... Znaczy nie, no oczywi oczywiście, tylko ja, ja mówię to jako bardziej ciekawostkę, że po prostu z, tak, z czegoś tak w sumie oczywistego i prozaicznego sobie nie zdawają sprawy, że no są pszczelarzy, to jakby biorąc pod uwagę, jakie wiadomo w tej chwili przekrój wiekowy się zmienia i coraz młodsi ludzie się zajmują pszczelarstwem, no ale jednak jest jeszcze spora część tych starszych pszczelarzy, no i którzy mają właśnie o taki problem, tak? Także... E, powiem Ci, że szczególnie mhm. teraz jak jest słońce wysoko, y bardzo trudno też zobaczyć, yy, ocenić wiek larw, tak, jeżeli o, nie używasz tak. izolatora. Mhm. I ja chodzę z czołówką, który, znaczy w ręku, tak, bo w kapeluszu, ale chodzę z czołówką e, bardzo silną i to przeglądam. Także może tutaj rozwiązanie wiesz, okulary i jakaś czołówka nawet w środku dnia, tak, żeby zobaczyć. No bo tu słońce jest tak duże, nawet pod słońce patrząc to widzimy jeden wielki blask, a nie widzimy jaka ta larwa jest wielkościowo, a przy czołówce da się ten światło skupić. Może to jest... Dokładnie ten sam problem i też tak to załatwiam z czołówką. Z czołówką bo inaczej się nie da. Albo właśnie izolatory. No. Ty Kuba Dobra, nie to... chodzi z czołówką. Słucham? Kuba nie chodzi z czołówką. Akurat pomyliłeś się, dlatego, że na YouTubie mam nawet filmik z czołówką, tylko że a, z czerwonym światłem. Ja oglądam twoje filmiki na TikToku. Mm. Bardzo fajne. Zapraszam, ale no spoko, ale mam powiedzmy stare filmy. Nie, no Wykorzystowałem czerwone światło, żeby w nocy sobie podglądać pszczoły. Trudnie, między innymi, jak się zachowują w nocy i mam taki filmik, jak sobie siedzą kampinowskie, trudnie, ale e, nawet próbowałem przy czerwonym świetle w nocy zrobić odkład. I moim zdaniem jest to do zrobienia. E, pszczoły ci się nie rozlatują, jak robisz to delikatnie, no bo jest noc, a czerwone światło ogólnie się wykorzystuje na przykład przy przemysłowym chowie czmieli. E, właśnie, żeby się nie rozlatywały, bo one po prostu nie reagują tak na czerwone światło. No ale czerwone nie ale tutaj, wiesz co, trudno. Bo, przepraszam, tam jest, o, bo czerwonego, okay. czerwonego, czerwonego koloru pszczoły nie widzą, to dlatego. Od, odkład okej okay na czerwonym, ale jak coś miałbyś więcej robić, to czerwony jest za słaby mimo wszystko. Mm, to tak. Odwzorowanie kolorów jest, jest gorsze. Nie, no oczywiście, powiedziałem, dlatego powiedziałem o odkładzie, że... Y jeżeli na przykład możesz zrobić w nocy odkład i pszczoły ci się nie rozlecą i następnego, zamknąć go i sobie na, na przykład następnego dnia wywieźć, nie? Jeżeli robisz bardzo spokojnie, no to na mm -hmm. to, to tym straty pszczół może będą po prostu pojedynczych osobników. No czy to właściwie wtedy się nie różni, bo jak robisz coś szybko, no to w dzień też zawsze coś tam kilka stracisz, nie? No lotną stracisz. Nie, nie, nie no, ale chodzi nie mi, brzyska, że skończym, za... tak. Nie chodzi mi straty takie, że, zabi... że jakaś ci młoda spadnie na trawę, czy zabije. I, I umiera. No tak, tak. I kolejny pogrzeb. E, dobra. dobra, słuchajcie, no strasznie Wra długa dygresja. Wracajmy, Wracamy do artykułu, tak? Do American Bijurna. Dalej omawiamy. Może tutaj nawet zrobię. Mm. Jingla, żeby i jak ktoś nie ma ochoty, po prostu szukać, słuchać naszych autopów, żeby mógł od razu sobie znaleźć miejsce. Tom, jakiś kolejny artykuł z American Journal? Ja mam tylko te dwa. Okej, okay, no to może teraz ja. To może e Tak jest, więc... E jest kilka rzeczy, koło, na które konie. mnie zainteresowało. Jest taki dział w American Journal. Dział The Classroom w American B-Journal, to jest dział powiedzmy można go przetłumaczyć jako szkółka, czyli pytania od czytelników i odpowiedzi. Odpowiada Jamie Ellis, Z tego co zrozumiałem, jest to naukowiec, dlatego że jedno właśnie pytanie mnie szczególnie zainteresowało, jest to, jest zatytułowane Beekeepers Helping Researchers, czyli jak pszczelarze mogą pomagać naukowcom. Jest tam trochę przydatnych informacji które on jako naukowiec właśnie zauważył. Generalnie mówi coś takiego, że oczywiście, jeżeli chodzi o dział nauki, czyli przelnictwa, które zajmuje się właśnie przelarstwem, to jakby i przelarzom zazwyczaj, i tym naukowcom chodzi o to samo. Czyli tak, no, czyli po prostu sprawić, żeby przelarstwo, jeszcze lepiej się uprawiało, żeby przemysł pszczelarski czerpał jeszcze lepsze profity, więc skoro zależy obu grupom na tym samym, no to obie grupy powinny współpracować i zauważa pewne mankamenty w tej współpracy, jak na przykład taki brak lokalnego wsparcia dla pszczelarzy, którzy się na danym terenie po prostu no, pracują, prawda, naukowo. On tutaj mówi, że, lep że ko szczególnie korzystne jest, kiedy brak komunikacji też. Sz że kiedy, kiedy naukowcy dostają takie informacje od lokalnych instytucji e i e właśnie różnych stowarzyszeń i Mogliby też dostawać i e dostają od mm, indywidualnych pszczelarzy, no ale ile można na takie maile e o, i telefon odpowiadać. Prawda? Tego jest bardzo dużo, więc zauważa, że lepiej, jak po prostu pewne grupy, instytucje, dojdą do jakichś wspólnych wniosków i przekażą takie, takie informacje ich oczekiwania i daje nawet przykłady, w których on sam brał udział, jak doszło do tego, że właśnie on dostał pieniądze powiedzmy z grantu na realizację pewnych badań dokładnie takich, jakie oczekiwała od niego lokalna społeczność. Przy czym zauważa, że dobrze jest raczej mówić, czego byśmy chcieli i Jestem takie słowo polite, czyli kulturalnie miło, a niż po prostu uprawiać krytykanstwo, czyli po prostu co nam się nie podoba, albo czego byśmy nie chcieli. Raczej zauważę to, co byśmy chcieli. I też, żeby wspierać po prostu naukowców. Ja to rozumiem tak, że jeżeli aktualnie robią nie to, co byśmy najbardziej oczekiwali, my jako indywiduum, to i tak warto ich wesprzeć, bo być może w przyszłości się tym zajmą. No i taki ostatni punkt, myślę, wydaje bardzo ważny, żeby nie mieć nadmiernych oczekiwań. Po, po prostu podaję na przykład, ile pewne badania kosztują, no nie da się zrobić wszystkiego. Albo no, mieć takie oczekiwanie, żeby proszę w naszym stanie na przykład, czyli albo jeszcze bardziej lokalnie zlikwidować problem warozy. No, to, to, to byłby taki nagle no, postulat, którego nie dałoby się zrealizować, dlatego że jeśli już, to raczej to będzie zrealizowane przy współpracy, jak już wiemy z poprzednich odcinków, ogólnokontynentalnej. Więc no, też właśnie prosi, żeby tutaj nie mieć nadmiernych oczekiwań, żeby po prostu racjonalnie te, te, te, te sprawy rozwrażać, także pod kątem finansowym właśnie, że on, naukowcy nie nie są przecież cudotwórcami, no i żeby się te, w przelarstwie te rzeczy udawały, to musi być współpraca pszczelarzy i naukowców. I ze strony pszczelarzy muszą być dobre chęci ku temu, a nie krytykanstwo. Ktoś do dodania panowie? powiedzieć niż zrobić. <grym> <grym> Już każdy, pszczela, no, każdy pszczelarz wie lepiej, co robić. Dokładnie. Nie jakiś tam naukowiec, który siedzi w, w siebie w gabinecie i, i wymyśla jakieś... Na, na tych talerzykach. No i nie znasz się na pszczołach. Nie znasz się na pszczołach. Naprawdę problemach. <grym> tak, to możemy kiedyś w tym odcinku zresztą powiedzieć. No. Oczywiście to są żarty. Nie, ja wiem, ale możemy kiedyś właśnie tą Nie, no każdy zazwyczaj z tego co zauważyłem, konkretnie naukowiec, który zajmuje się pszczelnicem, a konkretnie pszczołą miodną. To Zazwyczaj pracuję na jakichś pszczołach. Oczywiście to są pasze eksperymentalne, no ale zazwyczaj pracuję na jakichś pszczołach i ma, mam pojęcie mniej więcej, jak wygląda pszczoła i jak się zachowuje, jaka jest jej etologia, jaka jest genetyka. No, oczywiście może nie mieć na temat tak dobrego pojęcia na temat zabiegów, powiedzmy no, w cudzysłowie agrotechnicznych, ja tak mówię, No, czyli tych rolniczych, prawda, produkcyjnych, no ale. Jeżeli, to, I tu właśnie pojawia się, je, jeżeli jest robione badanie w zakresie właśnie produkcyjnym, no to tu właśnie się pojawia ta potrzeba współpracy pomiędzy naukowcami a pszczelarzami e, e, i wtedy pszczelarze powinni wspierać e, naukowców, tak? Czyli dostarczać im na przykład rodziny, we własnych pasiekach organizować grupy y, badawcze. No tak na świecie jest. W Polsce, w Polsce ty tak bliżej siedzisz z naukowcami, znaczy naukowców bliżej, o tak. W Polsce też jest, że można na, dla nauki poświęcić? Myślę, że tak. Natomiast y, dlatego y, uznałem to za pożyteczne i ważne, żeby przytoczyć ten, to odpowiedź na, na to pytanie, bo jeszcze dużo przed nami, żeby się tego nauczyć, tak mi się wydaje. Akurat większość do czynienia miałem, powiedzmy, z naukowcami, którzy, raczej to nie badają pod kątem rolniczym, tylko biologicznym, więc oczywiście, no, oni współ... więc tutaj jest, czasami współpraca polega na po prostu dostarczeniu pszczół, na przykład do badań klateczkowych, tak? Natomiast, no nie wiem, szczerze mówiąc, nie potrafię na to odpowiedzieć, trzeba by, może zaprosimy kogoś, po prostu jakiegoś naukowca, który próbował, takiej współpracy i się zapytamy, jak to się odbywa. Kolejny tym razem już artykuł pełen, jaki mnie szczególnie zainteresował, dotyczy artykułu Randy'ego Olivera, który no chyba z tego, co się niemal niemalże prawie w każdym numerze pisze jakiś artykuł, także... Ile ten facet ma po prostu zacięcia, żeby robić yy, badania, bo ten artykuł oczywiście dotyczy znów badań. Yy, bardzo ciekawa sprawa, a właśnie, i to jest świetna rzecz, że omawiam ten artykuł właśnie po, tamtym, yy, po tamtej odpowiedzi na pytanie, dlatego że dotyczy właśnie dokładnie tego w praktyce. Dlatego, że Randy Ol Olivier zrobił badania, które były sponsorowane yy, z, do yy, z dotacji... Yy, na jego stronie. Hmm. Tak, tak, od zwykłych pszczelarzy. robił badania za pieniądze pszczelarzy, którzy sami chcieli ten problem sprawdzić, ale nie mieli no po prostu możliwości, no bo to trzeba mieć więcej rodzin, porobić grupy i tak dalej, co on właśnie zrobił. No, sprawa dotyczy probiotyków. Hipoteza jest taka, no która wiadomo i u nas krąży, że probiotyki mm, te komercyjnie dostępne, które często ze, składa, składają się zresztą z bakterii kwasu mlekowego, które takie szczepy, aczkolwiek niekoniecznie te konkretnie, zostały też u wielitach pszczół stwierdzone. No i te podawanie tych probiotyków do pokarmu ma spowodować kilka rzeczy. Między innymi to, że rodzina będzie zdrowsza, a zatem będzie bardziej silniejsza, a zatem też będzie bardziej produktywna. I, i będzie sobie lepiej radziła z patogenami. No i rendy. Olivier postanowił to sprawdzić. Jak się już do tego wziął, to z tego co opisuje zrobił to no, dość profesjonalnie, czyli podzielił sobie pszczoły na trzy grupy, czyli takie pszczoły, które w dziurze pożytkowej, czyli szczególnie wtedy, kiedy narażone są jednak na ten stres u niego przynajmniej po tym pierwszych po prostu zbiorach, Hmm, chyba to też przypada na lipiec czyli podobnie w sumie jak u nas z, z tego co kojarzę albo czerwiec, to jest jakby mniej istotne w każdym razie w zaprogramował tak chronologię tego badania żeby te pszczoły dostawały to ciasto z probiotykiem lub bez probiotyków właśnie w tej dziurze pożytkowej przez miesiąc I dostawa, więc jedna grupa kontrolna oczywiście dostawała zwykły zwykły pokarm bez probiotyków druga grupa z probiotykiem jednego producenta i trzecia grupa z probiotykiem jeszcze innego producenta. Nieważne już teraz, jak, jak nieważna jaka jest marka tych producentów, zwłaszcza, że one chyba w Polsce nie są dostępne. I w trakcie tego, w trakcie tego, tej procedury, podczas zakarmiania tych rodzin, pobrał też próbki czerwiu, natychmiastowo ich zamrażając na pasiece. Tak, żeby po prostu, no, nie zadziałały, nie zadziałały też inne procesy, które by mogły, no, na przykład rozkładu pszczół, wytworzyć, prawda, inne szczepy na bakterii. Więc natychmiastowe mrożenie jeszcze na pasiece z pobranej próbki czerwiu. I zostało to wysłane do laboratorium do zbadania. I eksperyment został, wyniki tego eksperymentu zostały podzielone na, na, na dwie części. Na razie mamy sprawozdanie z pierwszej części. Czyli właśnie, czy zostały, czy, no. Mamy oczywiście jak u Randy'ego Olivera narysowane wykresy, czy, spo, czy te rodziny, które były karmione pokarmem z probiotykami, czy była ich większa siła, czy były no, mniej porażone na przykład warozom i tak dalej. No okazało się, że statystyczne wyniki są nie różnią się statystycznie. Czyli konkretnie statystycznie istotnie, bo wiadomo, że jakieś tam zawsze e, różnice są, ale nie są one istotne, czyli no, nie przynajmniej to jego badanie nie potwierdziło wpływu tych probiotyków przynajmniej tak, jak one są reklamowane. A co do e, tego wpływu na, e, mik e, na mikrofrole jelit, bo tu jest jeszcze taka hipoteza, że, bo w Stanach Zjednoczonych można używać antybiotyków. tak? I jest taka hipoteza, że jeżeli Mm, zostaną użyte antybiotyki na pszczołach i będzie się podawiało ten probiotyk, to szybciej zostanie odbudowana ich prawidłowa flora w odróżnieniu od zwykłej sytuacji, która mniej więcej on tutaj podaje pewne, e, pewne e, dane z nauki, że mniej więcej przyjmuje się, że trwa to miesiąc zanim robotnice prawda, odbudują swoją mikrofolę, więc rzekomo po podawaniu tego probiotyku miałoby być to przyspieszone. No i, i, i dlatego oczekujemy prawdopodobnie w następnym numerze pojawi się albo jeszcze w którymś z kolei druga część tego badania, czyli no, wyniki właśnie tych badań nad szczepami bakterii z laboratorium, czy podawanie tego probiotyku zmieniło coś lub yy, odbudowało jakoś szybciej mikroflorę właśnie tych pszczół. No na razie wynik pierwszego badania co do siły czyli yy, przydatności probiotyku przy produkcji miodu, no niestety niestety dla producentów nie potwierdził się. Jakiś komentarz panowy? Znaczy, yy, yy, yy, yy, ta konkluzja cała, yy, do której ty powiedziałeś, że to się nie potwierdziło, no to jest yy, zgodne chyba z badaniami yy, UMCS-u robionymi na polskich probiotykach i ja uważam, że, znaczy ja jestem jestem fanem, wiesz, tam różnego rodzaju probiotyków yy, naturalnych, nie, nie, nie, w, nie w, postaci, yy, w postaci jakichś kapsułek, czy, czy sztucznych sztucznie tworzonych yy, kultur, i uważam, że tutaj no, nie da się zastąpić tego, a jest chyba, no, moim zdaniem, gorsze, jeżeli prowadzimy, będziemy kolonizować przewód pokarmowy, pszczoły bakteriami, które nie są, no, w... mimo że są bakteriami kwasu mlekowego, no, ale nie są jakby naturalnie występującymi w danym środowisku. I, i... Nie są konkretnie tymi szczepami, tak? Tak, tak, jest... tak. czyli tutaj, tutaj na no, najlepszym tym. Yy... Może nie prebiotykiem, bo to też, żebym nie pomylił słów, prawda? E, e, no najlepszy będzie naturalny pyłek, dopływ naturalnego pyłku d, d, dla pszczół niż podawanie e, prebiotyków, tak? tak taki... Nie, to jest naturalny nie... prebiotyk, nie pomyliłeś, bo... Pre... Pro, probiotyk to są kultury bakterii, natomiast prebiotyk to jest pożywka, na którym dane kultury się rozwijają. Więc jeśli y, masz na myśli kultury, które tak. będą się rozwijały pież, w pieżdze, fermentując tą pieżgę, czy ten pyłek, no to właśnie pyłek będzie dla nich prebiotykiem. Czasami są preparaty, które mają probiotyk i prebiotyk w sobie jednocześnie. Nie wiem, no jestem, jestem przeciwko jakby stosowaniu komercyjnych rozwiązań, bo nawet nawet po antybiotykoterapii, która w Polsce nie jest zakazana, tak, jeżeli jest prowadzona pod nadzorem lekarza weterynarii, też można zastosować, ale jakoś tak nie widzę tego. That's... Ja nie jestem przeciwny, ja tylko po prostu y, omawiam artykuł y, i raczej mam podejście takie jak Grendy Oliver, który on mówił w tym artykule, czyli znaczy, że wnioski wyciągnijcie sobie sami. Jeżeli ktoś, y, znaczy to jest raczej szkodliwe bardzo nie jest, jeżeli ktoś ma ochotę to stosować i polepsza to y, nastrój pszczelarza, czyli, jego czyli, wybór. Czyli, czyli, czyli konkluzja jest taka, że te że probiotyki to taki erzac troszeczkę. Znaczy probiotyki. Probiotyki, probiotyki. tak, probiotyki. tak, tak, tak. Ko, ko, ko, Żeby nie było tutaj omawiamy komercyjnie, dostępnie w Stanach. Ale tak jak Tomek mhm. powiedział, były też takie w, w Polsce badania I nie, nie wiem, czy pamiętacie, że w naszym odcinku, jak omawialiśmy konferencję, też było takie badanie z mhm. polskim, już nie będę wymieniał nazwy, z, z probiotykiem, który jest dostępny w Polsce i co więcej, on jest reklamowany jako naturalnego pochodzenia, bo tam jest naturalny fermentacja i też nie było po prostu efektów. Efektu, efektu, efektu, nie, efektu nie będzie. Ba, przy... Też UMCS wskazywał, że zwiększa, czy znaczy inaczej, kolonizacja przewodu pokarmowego przez szczepy, które nie są natywne dla danego lokalnego środowiska, może, może powodować, bo to nie, nie jesteśmy stanowczo, że nie mogę powiedzieć, ale może powodować zwiększą zjadliwość nozemy w ten sposób serany to jest zjadliwość, są mniejszą odporność pszczół, tak? Dostosowanie, do, żeby one lepiej sobie rodziły z nozemu. I to też chyba było w badaniach UMCS robione. I teraz mi przypomniałeś, że tak, to też, będzie, to też będzie brane pod uwagę w tym badaniach laboratoryjnych, tam, gdzie wysłał to Randy, Ver, Randy Oliver, ale ogólnie piękny przykład, już tak abstrahując od wyników, tutaj... Tego styku no, nauki. Sam tego nie rozumiem, dlaczego Randy Oliver nie próbuje tego publikować w czasopiśmie naukowym, żeby to było w końcu nauką, czyli zostało ocenione przez niezależnych ekspertów w procesie publikacji. Natomiast, no, zakładając jego uczciwość teraz, dobrą wolę, że robi to porządnie, to więc powiem pro badania, tak jak to jest piękny przykład tego, co, co było w, ty, w odpowiedzi na to pytanie, że tu, czyli współpracy yy, człowieka przeprowadzającego tego badanie i yy, pszczelarzy, którzy dobro, wspierają go dobrowolnymi datkami. No, świetny, świetny przykład. Już niezależnie od tego, co by wyszło. To pojedynczy przelaz nie jest tego w stanie na pasiece ocenić. Nawet uważam, że zawodowy, dlatego że no, siłą rzeczy będzie miał te różne, nie, nie stosując tych różnych grup, będzie jego mózg no, miał tendencję do oszukiwania go po prostu, czyli ten efekt potwierdzenia choćby, który dotyka wszystkich ludzi, ale też też no, szczególnie przelasz hobbysta, który ma no kilkanaście uli, no yy, i jeszcze te yy, na przykład rodziny są w różnej sile, no to jak ma ocenić działanie? Czegoś znaczy, przy zawodowym pamiętaj, że po prostu nie będzie miał czasu na prowadzenie no badań, to przede wszystkim, tak? A, a, a amator hobbysta, tak jak mówisz, nie będzie miał możliwości fizycznych przy wykonania yy, grup kontrolnych, miarodajnego badania, tak? Jakiegoś wiarygodnego. Tak jest, a tutaj mamy taki, taką ciekawą sytuację, że Randy Oliver jest przelażem zawodowym, ale jednak na, na produkcyjnej emeryturze, bo zostawił paszykę swoim dwóm synom i sam poświęca się już tylko no pasji no, badawczej. I pomocy strzelażom. Bardzo, bardzo dużo publikuje, nie tylko właśnie na swoim, swoim portalu też, na blogu Scientific Beekeeping dużo. Znaczy wszystkie te y, chyba po jakimś czasie więk, y, wszystkie albo większość tych artykułów, które są w American Bee Journal też później się ukazują na jego stronie. Lub czasem odwrotnie. Czasem coś można u niego przeczytać, a potem jest przeredagowane, uzupełnione i pojawia się w ABJ. Także, także to jest to słusznie. Jest, to jest a tak a propos tego, skoro już się dowiedzieliśmy od Randy'ego Olivera, że probiotyki, probiotyki nie działają, to... Znaczy te dostępne tak, w handlu tak, dla pszczół, bo, bo, bo... A, nie, nie żeby ktoś mnie wyrwał tego z kontekstu, bo ogólnie probiotyki, no działają. <głos> <głos> Czy znaczy są w jelitach mhm. y, wszystkich, tak, powiedzmy, tak, tak. Y, organizmów, które mają jelita, tak? No i współpracują z całym organizmem, no to na pewno, nie? Znaczy, oczywiście, to, temat znaczy, to, już już... Powie, to już powiedzieliśmy wcześniej, że jakby mówimy tutaj o komercyjnych, konkretnych produktach, to jest kwestia pierwsza. Druga kwestia jest jakby, że... Nie, nie nie działają, tylko nie działają tak jak producent deklaruje, to, to oczywiście tak, a ja mówiąc, upraszczając, że probiotyki nie działają. Chciałem zrobić piękny segue i niestety mi to zepsułeś. Do też wzmianki z tej części Question and Answers, o której, gdzie ty mówiłeś o współpracy pszczelarzy i naukowców, to jest również pytanie odnośnie olejków eterycznych i czy działają, czy pomagają pszczołom i czy leczą pszczoły. I tutaj odpowiedź jest jasna. Nie pomagają, nie działają, a przynajmniej nie ma jakichś konkretnych naukowych badań, aby pomagały i aby działały. To tak, jeśli już probiotyki nie działają, to olejki eteryczne również nie działają. To, to Czy mówisz to na, na podstawie jakichś źródeł, tak? Znaczy nie, mówię, mówię tu na podstawie pytania zadanego właśnie w dziale Question and Answers w American B Journal i odpowiedź osoby, która prowadzi American przepraszam, która, która prowadzi ten dział, czyli Jamie'ego Elisa, jest taka, że olejki eteryczne nie. Uzdrawiają pszczół, nie pomagają pszczołom, a przynajmniej nie ma takich konkretnych badań, które by tego w jakikolwiek sposób dowodziły. No i oczywiście autor zachęca, że jeśli ktoś chce, to, to niech, zrobi, niech zrobi taki sobie krótki, znaczy mały test, tak? Część, część, ro, część, część części rodzin, rodzin daje te olejki teryczne, części nie daje, bo tutaj też, i to też jest dość powszechne, że wielu pszczelarzy robi tak, że no jakiś. Pojawia się jakaś nowa metoda, nowa super rzecz, która ma w ogóle wybawić pszczoły. Kupują to, dają całej swojej pasiece i nagle twierdzą, że działa albo, że nie działa. No jeśli to jest, nie jest to poparte naukowymi badaniami, no to warto właśnie zrobić sobie taką grupę kontrolną i części dać, część nie dać i sprawdzić, jaki jest efekt. To tak samo, jeśli chodzi o probiotyki, czy o te olejki eteryczne, czy o cokolwiek innego, tak? Dokładnie, no bez tego to w ogóle ciężko wyciągnąć takie wnioski, a jeszcze najlepiej jak już to wyjdzie, to później oddać komuś innemu yy, osobie niezależnej. Naprzy a jeszcze lepiej takiej właśnie, o tak jak w metodzie naukowej, która nie ma interesów w produkcji miodu, nie, czyli na przykład jest naukowcem, który będzie to badał w jakiejś eksper w pasiece eksperymentalnej, która by to po prostu potwierdziła. Tak, no też widziałem coś takiego nawet dzisiaj na no, no, tabletki, tabletki chyba zwrotycza, nie? No, że waroza się sypie. No, po podaniu, że waroza się sypie. No tak, ale... Tak jak mówisz, no to trzeba zrobić... I też musi to trwać, to nie może być jeden dzień, tylko miesiąc, żeby ocenić, trzeba zrobić dwie grupy, no w ogóle od tego trzeba wyjść, tak? Natomiast, no... No i chociażby, żeby ocenić to, że waroza się sypie, no to trzeba jakoś miarodajnie to ocenić, no bo... No, ja też... Znaczy ogólnie waroza, hmm. się, jak jest duże porażenie, tak. to codziennie się, no, się codziennie sypie. Przy... Tak, tak, tak, tak. Ale z tym właśnie, że waroza się sypie, no to też też też spotkałem się z taką sytuacją, że no ktoś, już nie pamiętam o jaką metodę chodziło, chyba o, chyba o kwas mrówkowy, już nie pamiętam. W każdym razie jeden z sprzedaży tutaj, że absolutnie waroza się sypie i tak dalej. No... Y... Tylko mu miał, miał ule leżaki, i pytałem, czy na jaką, jakąś kartkę podkłada cokolwiek. Nie, no, ale już nie widzi warozy na pszczołach. No to nie jest metoda na sprawdzenie, czy, czy waroza się posypała, czy nie, tak? Mimo, że ta przenośnia odnośnie, powiedzmy, metody naukowej. Mówi się o niej, że szkiełko i oko, to w tym to, to jest oczywiście przynajmniej. Ja w tym wypadku oko nie wystarcza, bo pszczoły są, a szczególnie dręcz przelne jest zbyt małym organizmem i zbyt sprytnie się chowa, żebyśmy mogli to oceniać na oko. Jasne, nie? Znaczy na oko, jeśli to, to... I tu chyba z tym się myślę, że wszyscy zgodzimy, że jeśli dręcz jest na pszczole widoczny, to znaczy, że jest go w cholerę w, danym, w danej rodzinie. To jest za dużo. Tak, jest go zdecydowanie tak, i, za dużo. To, to, jak z lisem, wiecie, jak nie... nie, nie, nie... Kubuś, ty polujesz? Nie, nie polujesz. Ty w lesie ci widziałem zdjęcia ostatnio, ale, ale polujesz chyba na ptaki. W sensie aparatem. Mówi się, że jak lisa widzisz w łowisku, to już jest ich o wiele za dużo. Tak samo z warozą. Jak zobaczysz warozy na pszczołach, to już jest za dużo. I, w, i wtedy sto, różne osoby stosują e, rabarbar, wrotycz, <śmiech> takie... <śmiech> no tak, ale jak rozumiem, chodzi o olejki stosowane jako pestycydy, czyli do zwalczania na przykład dręcza, tudzież y, nosemy, tak? Czy to po prostu według, chodzi... według tego autora nie działa? Aha, ogólnie na polepszenie zdrowotności. Tak, tak? polepszenie po, po, po, po zdrowotności bardziej. Tu nie, nie mówię o konkretnych, o konkretnych olejkach, tam czy, czy pozwalaniu się warozy, czy czegokolwiek. Tylko ogólnie o zdrowotności, o zdrowotności pszczół. Tak, miałem taki epizod w swoim pszczelarstwie, na, na, na tym początku krzywej te, te, tego efektu Kuninga drugera kiedy wydawało mi się, że się coś doda naturalnego do syropu, to się zdrowo coś polepszy. Nie? No, witam, witaminę C można dodać. To po, polepszysz to, że nie będzie się psuł Ale... Olejek z, z Golteri też pomaga. Tymol. Tak samo, no mała ilość tymolu, no tak, tak. ale to nie jest, no nie, to nie no można tak. mówić że jako lek tutaj. No ale prawda, wtedy że... nie, wiesz, nie je może syropu, który jest tam, nie wiem, spleśniały, nie mam no to, to wiesz, no ka każdy sobie wymyśli, Tylko, nie no... tak jak mówisz, zrobisz grupę kontrolną, tu 25 rodzin, tu 25 rodzin, wszystkie dostają syrop pół litra i jedzą te pół litra przez noc, to nie zostaje no to tej różnicy nie będzie, czy to, czy to jest podawane nie, tak, no tak czy Nie, no tak, ale za zakładamy warunki powiedzmy yy, yy, zwykłe, no bo wiadomo, że jeżeli zrobisz, yy, dasz yy zakwaszony syrop, a, a drugą grupę zrobisz, będziesz podawał jej spleśniały syrop, no to prawdopodobnie y, tamta będzie miała się lepiej, co nie znaczy, że witamina C jakby y, sama z siebie ten dodatek jakoś uleczył cudownie pszoły, tak no. no tak, nie no, oczywiście, y oczywiście, że tak to jest troszeczkę tak jak mm, troszeczkę tak jak dyskusja o, o tym, że mm, Jedzenie mięsa szkodzi i bada się dwie grupy kontrolne, czyli bada się wegetarian, którzy, czy, czy, czy nawet wegan, którzy bardzo, bardzo pilnują swojej diety, aby dostarczyć swojemu organizmowi bardzo, bardzo konkretnych ilości wartości odżywczych i dietę statystycznego Amerykanina, tak? czyli hamburgery, pizza i tak dalej z mięchem. No więc to nie mięso szkodzi, tylko ten cały syf, który, do, który, który dookoła tego mięsa spożywasz, no i jakość tego mięsa, tak? Nie, więc, no, ale to jak taka drobna dygresja, to jest troszkę. Nie, no, oczywiście, w porządnych e, badaniach e, trzeba dobierać te grupy w sposób sensowny, tak? No, I, no a właśnie a propos do, doboru tych grup, no to, to tego nie wspomniałem, bo chciałem skrócić, ale już skoro to poruszyłeś, to Randy Oliver też opisuje, jak je dobrał i y, dobrał je tak, że wyleczył wszystkie wcześniej z mrówkowe, kwasem rówkowym. E, uśrednił ich wielkość, czyli e, po, poprzekładał ramki tam, gdzie trzeba było, żeby wyrównać, no, żeby miały taką samą siłę, no bo jak inaczej mógł później e, sprawdzić e, właśnie siłę, a i zastosował też e, e, zdaje się, że matki, które były siostrami, czy coś takiego, no w każdym razie z tej samej serii, ale już teraz nie pamiętam, no ale starał się zrobić, co jest oczywiście podstawą przy tego typu metodzie e, warunki, w, na ile się da, powtarzalne, tak? tak. Czyli standaryzował też... rodziny. Tak. I tutaj też ważna rzecz, że w takich nawet swoich okołopasiecznych testach porównawczych grupa kontrolna to nie jest jedna rodzina. Nie robimy testu, na zasadzie kupujemy od jednego, już tak jak wcześniej mówiliśmy, matka, od jednego hodowcy jedną matkę i wrzucamy do ula i po pół roku czy po, nawet po sezonie stwierdzamy, że powiedzmy... Bakwasty się nie sprawdzają, tak? Bo jedną matkę od jednego hodowcy yy, jakiejś konkretnej linii kupiłem i mi się nie sprawdziło, tak? A, a słyszałeś nie Kubę? Spogotrony. słyszałeś Kubę, no nie, nie, Bakwasty się nie sprawdzają, no nie, nie. <laughs> <laughs> tak, a jeszcze, wiesz, to po pół roku to i tak dobrze, bo widzę często próby oceny matek tuż po poddaniu na przykład, nie, jak od kogoś się kupiło. No, no nie, no nie, no to... No, ale znaczy, dlatego... ale jakby, to jakby matki dałem jako przykład, ale to dotyczy jakby jakichkolwiek testów, czy chociażby z olejkami eterycznymi, probiotykami, z czymkolwiek, z jakąkolwiek metodą leczenia, czy, czy, czy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj... Znaczy, moim zdaniem matkę tak super wiarygodnie, to dobrze, znaczy poza takimi rzeczami, które od razu się mogą przetrafić, no nie wiem, będzie produkowała, no jakaś anomalia będzie, no to można ocenić moim zdaniem... W następnym sezonie, bo pierwszy sezon to zazwyczaj jest doprowadzenie do zimowli po prostu, tak? A nawet jak się w rodzinie proroczenie poddaje, no to jeśli się udaje w połowie sezonu, no to jakby pomija się całą możliwość oceny, jak ona doszła do, do tego stanu, który jest produkcyjny. No tak Również się ocenia. Tak drugi rok, znaczy drugi, drugi, pełny pełny sezon, tak? Tak, zimotrwałość. Tak. No, i moim zdaniem tak, żeby kogoś sprawiedliwe mu ocenić, no nie wiem, przynajmniej za cztery matki, nie? No, cztery, pięć to takie... takie, myślę, absolutne, absolutne minimum, bo jakby, no zdarzają się różne sytuacje, nie, nie na wszystko mamy wpływ i, i tutaj cztery, pięć sztuk daje jakiś tam bardzo mały jeszcze jednak mimo wszystko, ale jednak jakiś, Jakiś no to, to oblong, chyba Tom może najlepiej powiedzieć, ale wydaje mi się, że to jest jakby w świecie zwierząt po prostu rzecz zwyczajna, że nawet z tej samej matki, która będzie miała dla hodowcy jakieś tam dobre rzeczy, po prostu przy jej potomkiniach wiadomo, że jedna może się zdarzyć, która będzie odbiegała, no i, prawda? No tak, wiesz, grupę, grupę przeważnie się tworzy pomiędzy 12 a 25 rodzin i to się, i to się ocenia na danym tak, terenie. Także... Także, Także hodowcy, jedna hodowcy matka, która, sposób, jeżeli kupiec nie był zadowolony z jednej matki, nawet którą, powiedzmy, właściwie ocenił, tak jak powiedzieliśmy, to nie świadczy że hodowca zły, tak? Dokładnie. Tak? No tak. Ja pytam ciebie, jako hodowca. No, tak? no czy co, ja, ja, ci, ja ci powiem tak, my, my te hodowlane nasze, które hodujemy, no praktycznie nie sprzedajemy poza jakimiś tam re, programami refundacyjnymi. Natomiast, to wiesz, no, pszczelarze różnie oceniają. Ja uważam, że, że u kogoś i tak, taka się sprawdzi, u kogoś innego, inna matka się sprawdzi. No, nawet, nawet ja nie polecam czegoś, co u mnie się sprawdza, mam w ogóle inne warunki. A, no to jest jeszcze inna kwestia, tak, że ktoś mówi, yy, że do całej Polski, że nie, nie kupujcie nie, tego. Nie, nie, bardzo wiesz co, takie do całej Polski no to są jakieś, nie wiem, krainki tak, i, bo zostały sprawdzone znaczy nie w całej Polsce, ale tutaj mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie to są mniej więcej podobne klimatycznie, tak ale już to co będzie w Pomorskim jest, jest innym klimatem niż w Małopolsce tak i to ciężko Porównywać. No i przy, przy omawianiu właśnie konferencji e Eubers, jeśli chodzi o cechy dręczą mieliśmy właśnie tego przykład, że ta lokalność jest ważna, więc jeśli ktoś sprowadzi taką pszczołę z Niemiec, no to nie znaczy, że ten hodowca był zły, tak? jeśli u niego się po prostu ta pszczoła nie sprawdzi albo będzie wymagała dodatkowej pracy. Dokładnie. To jeszcze kwestia, wiesz, epigeniki, tak, jak to, jak środowisko wpływa dane na, na rodzinę, na, na to, jak się zachowują pszczoły, co robią, jak noszą, się bronią, a to już inny temat jest na kiedyś. No może, zresztą pomysłów mamy dużo, ale ostatnio też to możemy zdradzić, że mieliśmy chyba problem z umówieniem, czyli to jest chyba trzecia próba, więc być może zwiększymy po, po ilość odcink o, o, o odcinków na jesienią i zimą. Dokładnie, po sezonie będziemy Szczere. mieli dużo czasu, może live spróbujemy jakiś w końcu. Hunc, Dobra, słuchajcie, yy, bo ten odcinek jest 4 godziny, lecimy dalej. Yy, więc yy, piękna, opo piękna opowieść, jak dla mnie o y, Karlu von Frisch. Yy, yy, naukowcu. Naukowcu, biologu, entomologu, a, yy, który, a także lekarzu, yy, który yy, no, w pierwszej połowie XX wieku odkrył odkrył komunikację pszczół miodnych i w ogóle z rodzaju apis, którą dzisiaj nazywamy tańcem pszczół. Co jest charakterystycznego w tej opowieści, to że, no jak jeszcze powiedzmy, to się jeszcze taki, kiedy powiedzmy zaczynał w XIX wieku, to, że zainteresowania pszczołami przeszły na niego od ojca też. I, i miał e, swoją pasiekę, e, mieli swoją pasiekę po prostu e, w brunszwiku e, hobbystyczną, natomiast nigdy go właśnie, e, to, to też jakby się troszeczkę z nim utożsamiam, bo w, w ogóle go nie kręciła produkcja miodu, tylko jak e, e, już... E, i szczególnie interesowała go biologia pszczół i zaczął od tego, że zrobił sobie jako młody, młody naukowiec jeszcze student właściwie ul ul obserwacyjny z jednej ramki gdzie była po jednej stronie tylko szybka i mógł te strony obserwować i wtedy już zauważył te były na ten temat hipotezy, były na ten temat hipotezy innych naukowców, ale nie były one akceptowane. No zauważył po prostu już ten specyficzny taniec, jaki się tworzy. To jeszcze było przed pierwszą wojną światową. Nie miał wtedy na to czasu, też w międzyczasie zaczął pracować też jako lekarz, bo skończył akademię. Także no, był to facet naprawdę z głową, <głos> konkretnie wykształcony, natomiast zajął się o tym w czasie, poważnie w czasie międzywojennym. Wtedy właśnie na tej swojej pasiece zainstalował ten, ten ulik obserwacyjny i zaczął obserwować, że kiedy zmienił na przykład, kiedy gdzieś tam w ogrodzie, w oddaleniu od pasieki karmił pszczoły, i później zrobił przerwę, nie karmił, z powrotem zaczął karmić to, że znów jakby pojawiał się po prostu ten taniec po tym, jak wystawił to wiaderko na przykład z syropem no gdzieś w ogrodzie. tak Natomiast no, te jego badania brutalnie przerwała oczywiście II wojna światowa, zwłaszcza, że nie po, wtedy, wtedy prze, przeprowadził się, żeby prowadzić te badania do większego oś, ośrodka uniwersyteckiego, czyli mieszkał w Monachium. Niestety nie mógł, e, nie miał dowodów na potwierdzenie swojego nieżydowskiego pochodzenia w pełni, więc miał problemy e, z nazistowskim rządem e, i one się powiedzmy w trakcie, jakoś go tam jeszcze tolerowali, ale w trakcie wojny się troszeczkę za zaostrzyły, no i był spychany jakby na dalsze stanowiska i groziło mu w ogóle e, przerwanie, te, e, wyrzucenie, natomiast e, Natomiast stała się taka sytuacja, że w, Niem że w Niemczech przeszła epidemia, epidemia Nosemy Apis i bardzo dużo rodzin wymar wymarło. Lata to były 41-42. No a ponieważ przeły są potrzebne, wiadomo, do produkcji żywności, więc no Niemcy z powrotem zaczęli go. Czy rząd, właściwie, przepraszam, rząd nazistowski powinien powiedzieć, zaczął go z powrotem tolerować czy tam raczej administracja, no bo był po prostu super fachowcem od tych pszczół, a, a trzeba było sobie z tą epidemią poradzić, więc, więc, więc mógł swoje badania kontynuować. No wiadomo, wojna się zakończyła, wtedy te wszystkie badania mogły po prostu też odżyć i Zajął się już na poważnie tym tańcem pszczół, już zrobił sobie całą pasiekę eksperymentalną, którą postawił tylko na tych ulach obserwacyjnych i no i, i, i, i konkretnie porobił właśnie, mm, zaczął malować, o, oczywiście oznaczać pszczoły, stawiać w różnych miejscach e, e, pokarm i obserwować e, Pszczołem, która po prostu robotnicę, która leci do danego pokarmu i wraca, jak ona się zachowuje względem innych pszczół i później też w następnych dniach przedstawiał po prostu te, te, te, te, te pokarmy w inne miejsce, a także na inną odległość i w ten sposób doszedł do wniosku, że pszczoły nie tylko przekazują sobie kierunek lotu względem słońca, względem kierunku podania Słońca, ale także odległość. Natomiast to, jeśli chodzi o kierunek Słońca, to odkrył tak, że po prostu brał ramkę, w której dana przełatańczyła. tańczyła, jak już po prostu dowiedział się, w jaki sposób ona przekazuje ten kierunek i po prostu odwracał tą ramkę w innym kierunku i okazywało się, że w ciągu sekund dana robotnica orientowała się, została ręka przestawiona i zaczynała tańczyć do tej zmiany względem kąta położenia Słońca. To oczywiście opublikował te swoje badania w czasopiśmie naukowym no i spotkał się z dezaprobatą części środowiska naukowego. Część środowiska naukowego sceptycznie do tego podchodziła. Dalej uznając, że bardziej prawdopodobną hipotezą jest to, że pszczoły głównie kierują się po prostu zapachem. Zapachem do danego nektaru, do danych kwiatów, do danych roślin i to ich głównie kusi. Dzisiaj już wiemy, że kierują się i tym, i tym. Natomiast no y, Carfon Frisch tutaj y, był y, po prostu y, uparty i, i prowadził dalsze eksperymenty, które udowadniały no niezbicie, że jednak pszczoły mają tutaj y, ten rodzaj komunikacji i w końcu y, no całe środowisko to uznało, poza takim jednym, już teraz nie do nazwiska upartym naukowcem, który nie chciał go uznać, a w końcu taki e, Wilson, wybitny specjalista od socjobiologii i od e, owadów społecznych, po prostu w którejś tam publikacji stwierdził, że już z tym panem to nie warto rozmawiać, bo już wszystko jest po prostu czarno-białe, a on dalej się po prostu upiera. E, no to wiesz, takie stare sprawy naukowe, bo w ogóle jak Carfon zaczynał, to powiedzenie, że człowiek, e, e, tu jest w tym artykule jest to też podane, że jak, zajął, jak studiował Akademię Medyczną, powiedzenie, że człowiek jest zwierzęciem, jeszcze wtedy było mm, no, pewnym rodzajem awangardy, tak? Także, no, tym bardziej y, przyznanie, że rój pszczel kieruje się swoistą inteligencją, prawda? Roju mogło być kontrowersyjne. No, ale jak wiemy, tak jest ze wszystkim. To jest normalny proces naukowy, tak samo przecież bardzo kontrowersyjne były badania dzierżonia nad... Y, Oliandrią. Tak ta, i nad czyli, partenogenezą, czyli trudniami, które są wykluwają się z jajeczek niezapłodnionych. Nie, no, to było wręcz obrazoburcze dla tamtego środowiska. Yy, no i to tyle. Piękna historia, moim zdaniem. Wybitnego naukowca. I jego pasji. Jego pasji do pszczół i do w ogóle owadów społecznych. Zresztą dożył lat 80., wtedy mu się zmarło w wieku 95 lat. Także piękny wiek, zapisał się w historii pszczelnictwa i entomologii. Taki, taki twój gór, bo ty też tak. Wszystkie te owady, much, muchówki i. Pa, tak para, jest. Parazyty? Tak jest. Ostatnio zresztą yy, zainicjowałem stworzenie polskiej nazwy dla muchówki Antrax-Antrax. Yy, i, I zainicjowałem to na forum Entomo i wydaje się, że na razie yy, przynajmniej yy, jakoś się przyjęła, a czy przyjmie się językowo, to zobaczymy. No tutaj staram się yy, podobnie zadziałać jak z dręczem pszczelin, yy, co, co, co, co, co, co, co z moim jednym kolegą właściwie, żeśmy zaczęli to propagować. No i chyba się udało, bo już w artykułach naukowych widziałem to, tą nazwę. Mianowicie na e, czart smolisty. Na muchówkę pasożyt, e, pasożyta zewnętrznego e, murarek więc, e, i, i, i miesiarek pszczół. To się, to się nazywa po łacinie antrax, antrax Tak jest. To może tłumaczyć jako czarny wrzut tego Aha. typu nazwy. No więc staraliśmy się oddać yy, yy, powiedzmy yy, klimat tej nazwy, jednak yy, przemycić yy, trochę demonologii słowiańskiej przy okazji, tak? Super. Okej, okay, Emil, a może ty coś ciekawego znalazłeś w American Journal dla odmiany? To, skoro mnie już Kuba dopuścił do głosu, to ja tylko taki krótki, krótka rzecz, też z tej, z tej, z tej części Q&A, Ktoś pyta: Hive Ventilation Effects on Varroa. I ktoś pyta: Właśnie, że słyszał od swojego kolegi, znajomego tylko nie poparte żadnymi konkretnymi badaniami, żadnymi konkretnymi naukowymi doniesieniami o tym, że zmniejszenie wentylacji w ulu spowodowanie zwiększenia ilości dwutlenku węgla powoduje zdecydowanie większy osyp warozy. I ja tutaj się spotkałem w Polsce z takimi dyskusjami troszeczkę w kontekście metody zwalczania warozy, jaką jest podgrzewanie uli. I tutaj w jednym czy drugim miejscu był wysnuty wniosek odnośnie tego, że skoro tak jest, no to ule dużo gorzej wentylowane właśnie czyli nie, bez zasiatkowanej dennicy i tak dalej i tak yy, dalej yy, utrzymuje się w nich większa temperatura przez co większy osyp warozy no tutaj tak daleko bym chyba nie, chyba nie szedł ale odpowiadając na to pytanie yy, tutaj yy, yy, prowadzący ten dział yy, Jamie Ellis o którym już wspominaliśmy yy, mówi, że yy, są takie badania w sumie tutaj powołuje się na dwa dwa konkretne badania A laboratory study on the effects of temperature and three the ventilation rates on infestations of varroa destructor in clusters of honeybees to jest pierwsze i drugie the potential of B-generated carbon dioxide for control of varroamide. No i tutaj wnioski z tych dwóch badań są takie, że, że to prawda, że zwiększenie z, zwiększenie, znaczy zmniejszenie wentylacji w ulu sprawia, że ilość dwutlenku węgla w, w środowisku ulowym się zwiększa, co, co źle wpływa na warodzę i powoduje e, większy osyp. Oczywiście wniosek jakiś końcowy nie jest taki, że no nagle pozamykajcie, pozamykajcie wszystko, bo ta, jakby tutaj, tutaj osoba, która pyta i zadaje to konkretne pytanie, mówi o tym, że właśnie, że od kiedy się dowiedziała o tym, no to właśnie przymyka nawet wlotek i nawet przez cały sezon ma wlotki poprzymykane, poza jakimiś tam intensywnymi nalotami podczas dużych pożytków e, i robi właśnie bez osiadkowanych denis, bez niczego takiego, ocieplone i tak dalej, i tak dalej. I że to sprawia, że tego, tego, tej warozy jest mniej. No i pyta, właśnie, czy to, czy to, czy to jest możliwe, czy to jest tylko jego wrażenie. No i tutaj badania by tego dowodziły. No tylko to tyle, że one nie są na tyle jeszcze na tyle y, mocno sprawdzone, żeby, no te w tej chwili nagle zacząć w 100%, w 100% stosować w całej swojej pasie. No bo wtedy, no. Osiadkowane dynnice chociażby musiałyby zniknąć, tak? No i teraz, nie, znaczy jak dla mnie, ma to sens, i teraz pytanie do Was. Czy, czy, czy ma to sens, Waszym zdaniem? Powiem, powiem tak. Osiadkowane dynnice przez to, że z, zwiększają wentylację i zmniejszają temperaturę, pośrednio wpływają na zwiększenie ilości warosy, nie Dokładnie zmniejszenie. Tak. I to, te, no to też, też są badania, i też robione na, na sporych grupach um, um, no, testowych. Tak? Natomiast wracając do um, braku wentylacji, zwiększenia CO2, um, jest bardzo trudno um, w momencie, kiedy pszczoły są aktywne, sztucznie zwiększać ilość CO2, bo pszczoły wentylują um, w sposób bardzo skuteczny. I tu wystarczy kilka pszczół. Stojących jedna przy drugiej, które potrafią przewentylować i to, to czuć czuć bardzo mocno dotykając tam ręką, czy postawiając rękę pod wylotek, czuć ten podmuch gorącego powietrza, który, które wychodzi, wychodzi z ula. Także tutaj, tutaj jest jakby samo zamykanie jest, no nie wiem, czy ma sens jakikolwiek, oprócz tego, że będziesz czasem, no, czy może doprowadzić szybko do nastroju rojowego, bo, bo zwiększona temperatura, zwiększona koncentracja CO2 jest po części no, przyczyną do, do do powstawania nastroju rojowego, intensywnego nastroju rojowego. Także tutaj denice zamknięte moim zdaniem tylko zamknięte, osiadkowane, e, był pomysł, to jest chyba z lat e, końcówki 80, gdzie ktoś wpadł na pomysł, że waroza, która spadnie, nie wróci. E, waroza, która spadnie przypadkiem przy przeglądzie przez przelarza, e, to, to jest tak rzadkie, że to bym w ogóle to pomijał, natomiast y, waro nie widziałem, że waroza spadła z pszczół i jak ktoś pracuje na pszczołach, szczególnie kiedy my w tym momencie pakujemy matki y, i zdarza się, że no, czy pszczoły pobiera się z plastu z odkrytym, przeważnie odkrytym, zakrytym i zdarza się, że te pszczoły, bierzemy, z, y, która jest z warozą, te pszczoły towarzyszące, naprawdę uwierzcie mi, zrzucenie warozy z pszczoły jest bardzo, bardzo trudne. To, to, to wygląda fajnie, ale to nie jest pyłek, on nie spadnie. Tutaj nawet no, no, stuknięcie tą pszczołą nie spowoduje, nie spowoduje, że ta waroza spadnie i też y, przy usypianiu pszczół do klateczek y, zdarza się, że y, pszczoły śpią, a waroza potrafi biegać przy tej samej koncentracji CO2. Także tutaj, no, bym nie skupiał się na tym, że zwiększona ilość CO2 powoduje osypywanie się warozy. Raczej zwiększona, zmniejszona wentylacja i, i, i zwiększona temperatura w gnieździe działa niekorzystnie na rozwój, na rozwój warozy, co jest udowodnione i też przy badaniach VSH, gdzie się ocenia ilość płodnych i niepłodnych, czy w ogóle samic warozy w czerwiu, też należy zwracać uwagę, czy te ramki, czy czerw otwiera się z, ze środka ramki, z zewnętrznych części ramki, bo to ma, to ma duże znaczenie, jeśli chodzi o koncentrację z samic, płodnych samic w czerwiu. Okej, okay. no tak, tylko jakby tu masz rację, no jakby pszczoły sobie same o, o, o wentylację w swoim ulu zadbają, ale właśnie czy wniosek z tego nie, może, nie, nie płynie taki, że jakby no, niech sobie pszczoły same wentylują, a my im po prostu nie róbmy na siłę wietrzenia, tak? Wentylacja dokładnie. górna, dolna, boczna, tak. poprzeczna i tak dalej. Dok dokładnie tak. Co innego, trzeba zaznaczyć, co innego jest kwestia transportu. Kiedy te pszczoły nie mają możliwości skutecznie wentylować, schładzać, to, to, to, to, to musimy my zadbać, czy w postaci powałek osiadkowanych, czy, czy w ogóle denis osiadkowanych, czy bardzo popularnego transportu z otwartymi wylotkami. Pszczoła, pszczoła Tylko jadą. w nocy wtedy, tylko A w nocy, Oczywiście, tak? oczywiście, tak, tak. Ale więc znam kilku pszczelarzy, którzy jeżdżą po prostu z otwartymi wylotkami i utrata e, tych pszczół jest, jest niewielka, jeśli chodzi o pszczoły, które wylecą, tak? Czy... No, ale tak czy owak, e, wtedy chyba nie ma tak dobrej tej wentylacji, no bo one są zestresowane tym, tak, tą jazdą, tak. więc nie wiem, czy siedzą na wylotku i tak aktywnie wentylują. Jak na stacjonarnej pasiece, bo właśnie ten, ten wiatr wentylacji, ten przeciąg e, szczególnie w nocy jest dobrze odczuwalne, jak sobie tam zaglądam właśnie, z czerw no, oczywiście przy pożytku towarowym, no to yy, duża ilość odparowywania zachodzi też w nocy, tak? kiedy pszczoły zbierające odpoczywają. No, więc wtedy też tak nie mogą działać, podejrzewam, bo jednak są troszeczkę zestresowane, znaczy troszeczkę, nawet pewnie bardzo zestresowane tą jazdą. No, ale od, więc podejrzewam, że tak czy owak, oprócz wylotka gdzieś tam się przyda ta wentylacja. Jeżeli chodzi o woż, wożenie tych starych uli, no starych uli, to one to są z jakimiś szparami. Tak mhm. się A się znaczy nie to nie wiem, wiem, czy pomoże. Tutaj przy, przy starszych ulach typu leżakach tam się stosuje albo te jakieś większe nadstawki, albo ule są... No, są praktycznie otwarte, tak. To czyli i teraz, czy w związku z tym, o czym mówimy, i w związku z tym, z, tym, z tymi badaniami i z tym, yy, z tym tekstem, czy kolejny wniosek możemy oba, znaczy, obalić, odpowiedzieć jednoznacznie na. Pytanie, które się pojawia ciągle, i, i to jest, wiecie, o wyższości świąt jednych nad drugimi troszeczkę. Czy osiadkowana dennica, czy nieosiadkowana? Możemy jednoznacznie odpowiedzieć, że nieosiadkowana, tak? Tak. Okay. Dennica tak pełna. Okay. Też, też, też tak myślę. Okay. Jeszcze, jeszcze przy, przy dennicy pełnej, to, to co szczególnie początkowi pszczelarze mogą zauważyć, to jest um, higieniczność pszczół. Bo Oprócz takiej no, typowej higieniczności yy, przy usuwaniu czerwie jakiegoś porażonego tak? czy, czy propolisowaniu, też usuwanie yy, zanieczyszczeń z ula świadczy o jakiejś higieniczności pszczół I też na to wa warto zwrócić uwagę. Rozumiem, że po prostu mając tą osiadkowaną denicę, no one nie możemy tego dobrze skontrolować. Tak? Nie możemy skontrolować, plus taką osiadkowaną denicę trzeba byłoby no, 3-4 razy w sezonie otworzyć i po prostu tą wkładkę, jeżeli tam wkładka jest, tak tę wkładkę wyczyścić, bo tam się zbiera. Zbierają się odpadki z plastry, z plastry, te kawałki wosku, pyłku, jakieś inne odpady i motylica szaleje. U mnie to wręcz chodzą tam drzownice, ślimaki i prosionki, które bardzo lubię jako owady, bo no, ja mam tak ule zazwyczaj w półcieniu, nie mam na pełnym słońcu i, i, i, i rzadko koszę u siebie w ogrodzie, więc tam mają dobre warunki ale co jest przecież gron zwolenników pszczelarzy, żeby trzymać na ośrodkowanej, no właściwie cały czas. Znaczy w sensie na otwartej. Więc wtedy jakby tego akurat problemu nie ma, ale też nie można skontrolować, jak rozumiem, higieniczności pszczół. Chyba nie było, że... No tak, to jest jeden z tych takich kultowych tematów ośrodkowania, czy czy lita, ale chyba nie było jakiegoś takiego też wielkiego badania, które by na, no po prostu sprawdzało jakąś grupę rodzin, tak, czy, czy ta osiadkowana dzielnica, która była otwarta, no nie pomaga na przykład. No nie pomaga i to były hmm. badania. Aha, były, tak? Tak, jeśli chodzi o ilość warozy. Hmm. Tutaj nawet A, ilość warozy, to, to, to rozumiem, ale też chodziło o... Mm, niewyrojenie się, czy produkcję miodu, czy, czy pomaganie im w wentylacji, no bo to jest cały grubszy temat tak, że, że jakby my im też pomagamy, no bo mają sobie dodatkową wentylację tak, natomiast osobiście nie jestem do tego przekonany, bo wydaje mi się, że tak jak one sobie całkiem skutecznie potrafią wentylować. No dokładnie u, u mnie ule są od góry blokowane, ocieplane i, i pszczoły sobie radzą często folia jest, w większości jest folia Szczelnie zamykająca od góry, tak? I na tym jest czy poduszka, czy jakieś tam różnego rodzaju ocieplenie. I uważam, że wentylacja no, jest e, zbędna, jeżeli to są duże, zdrowe rodziny. No same sobie poradzą. Chyba, że mamy ciemny ul na jakieś polanie, e, gdzie słońce operuje od rana do wieczora, e, to wtedy tak. No i nieizolowany, bo jak będzie oczywiście gruba warstwa słomy, no właśnie, to tam... No tu nawet, ale, tak, to ciemno. Tak, no tutaj Mówimy też właśnie tutaj też warto, warto jest jakby wspomnieć o tym, że jakby, no. Bo mam wrażenie, że mówi się w kontekście uli ocieplanych, to słow, jakby czepia się tego słowa ocieplane, tak? Ocieplane czy nieocieplane. I, i, I jakby tutaj wszyscy się skupiają na słowie ocieplane. Yy, izolacja to jest yy, lepsze słowo moim zdaniem, ponieważ. Yy, Taka izolacja, tak zwane ocieplenie w cudzysłowie, ono chroni przed niską temperaturą, co tak naprawdę nie przeszkadza bardzo przyczorom, bo wiadomo z niską, niską, niską temperaturą sobie radzą, ale chroni również przed wysoką temperaturą. I na przykład taka otwarta dennica w miejskiej pasiece, gdzie na dachu jakimś pociągniętym asfalt, czarnym dachu asfaltowym, to taka otwarta dennica raczej no, dogrzewa ten ul jeszcze niż go wentyluje i chłodzi. Więc... No i nie pozwala... Nie pozwala na skuteczne chłodzenie. Tak, tak jeżeli tak, tak, tak, tak. No, pszczoły nie mogą się ustawić, tak i mhm. zrobić tego tak zwanego przyciągu. Bo mają wiesz, otwartą jedną mhm. całą część. Gdzie tak, wpada tutaj... ogromna ilość gorącego powietrza, tak, z tego rozgrzanego dokładnie, dachu. Dokładnie. No. Także to tak. Tak to, tak to wygląda. Czyli... No, na te tematy moglibyśmy długo rozmawiać, a, a w ogóle to może kiedyś z, z, z zaprosimy kogoś, no bo wiecie, ja akurat na ten temat to niezbyt mogę wypowiedzieć. Nie mam powiedzmy jakichś tam porównań, a no chyba warto by zaprosić zwolennika i, i, i sceptyka danej metody. Wtedy byłaby ciekawa rozmowa, nie? Czy tam rodzaju Ula. Mhm. No, znaczy, no Jak już stwierdziliśmy przez ostatnie kilka odcinków, zbyt często się zgadzamy. Tu masz absolutnie rację. Przydałby się jakiś głos. Za no dużo. Nie, czy, za nie dużo... czy tutaj akurat ja nie mam głosu, natomiast yy, yy, yy, widziałem często też yy, wnioski dotyczące oczywiście produkcji, no bo na tym się pszczelarze koncentrują, i no i chętnie bym to zobaczył, czy faktycznie, no nie wiem, 10 człowieków jest więcej przez to, że się zastosowało jakiś tam no, rodzaj dennicy, czy, czy rodzaj ula. Obawiam się, że raczej to są zawsze pogoda umiejętności pszczelarza i. Ewentualnie rodzaj pszczoły. Siła rodziny. No, ale umiejętności pszczelarza też, no bo jak... A właśnie, tutaj a propos tego amatora, tutaj wracając z tej dyskusji, dlaczego też tak no, nie ma znaczenia, powiedzmy, zawsze tam pakowanie. Idealna, po prostu optymalna matka, dlatego w, ty, w tym sensie wykowana, no bo taki pszczelarz początkujący popełnia też takie tam błędy, że no i... Znaczy, jeżeli wszystko się robi optymalnie, to moim zdaniem wtedy te rzeczy mają większe znaczenie, bo faktycznie ten czerwil i tak dalej, że to spowoduje, no nie wiem, że będzie 10 słoików więcej zula. Natomiast przy popełnianiu jakichś błędów, przy no, nie w optymalnym momencie na przykład poszerzeniu, dołożeniu nadstawki, no to te wszystkie rzeczy jakby m, zaczynają się rozpływać. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, no... Nie no oczywiście, że tak, a poza tym tutaj tak jak Tom wspomniał mówiąc o no, silne rodziny, tylko takby silne rodziny w odpowiednim czasie, tak, bo jakby no jeśli rodzina powiedzmy w takim terenie jak mój dojdzie do siły w połowie lipy, no to tak naprawdę no, z tego ula będzie jakaś bida, tak. Takie rodziny muszą być, muszą, być, muszą być w pełnej sile no dużo, dużo wcześniej, więc tutaj, tutaj ważne jest, żeby do tej siły, tak jak zresztą wcześniej odnośnie mojego pytania, gdy mówiliśmy o Kaukazach, tak, że one dochodzą dużo później i ta opinia na ich temat dotycząca tego, że, są, że, że rabują, może nie, jakby absolutnie nie mieć racji bytu ze względu na to, że to jest Kaukaz, tylko ze względu na to, że on dochodzi do, do siły, Wtedy, kiedy większość krainek ma dziurę pożytkową i po prostu jest i stopuje, stopuje z czerwieniem, tak? I no wiadomo, silna rodzina. Zresztą, no, jak już tak? to powiedzieliśmy, to trzeba prowadzić po prostu systematyczne badania Oczywiście. z wiarygodnie zbieranymi danymi, e, i które poddane zostają metodom statystycznym, bo też ciągle się mówiło przecież, że trudnie, że trudnie po prostu celowo latają do innych uli, przemierzają kilkadziesiąt kilometrów, żeby znaleźć się w innych ulach, mas Tom Sealy zrobił po prostu badanie, gdzie e, ten gniazda były rozstawione o no, kilkaset metrów, żeby... I tak, nie tak, jak mogą być w naturze, i okazało się, że prawie wszystkie trudnie, albo wszystkie wręcz wracały do swoich gniazd, no więc, jakby ta, wtedy, no, dosyć duży zrobił wyłom w teorii, czy raczej hipotezie, a może już nadmicie, że, że trudnie jakby celowo się przemieszczają w wielkiej odległości, żeby bytować w innych obcych ulach, nie no. No, wiecie jak to jest sprzelarstwem, powtarzane są z pokolenia na pokolenie no, takie rzeczy, które nie zostały konkretnie przebadane, no, z, czy nawet takimi metodami jak Randy stosuje, prawda, u siebie na pasie, to tylko po prostu, a, bo, bo dużo, bo przecież to jest logiczne, że trudnie muszą no latować tak. do, celowo do obcy. No, obcyku. chociażby, nie? chociażby, czym się żywi Waroza, tak? Znaczy destruktor? Chemolimfa, no czy, tak, czy ciało To, to, to, to tak? zwalam trochę na karp radzieckich badań. Nie? No tak, Bo... ale na tych radzieckich badaniach bazował, nie, nie bazował tylko nasz tutaj czasem dalekowschodni świat naszego tutaj sowieckiego baraku zwanego Polską i innych krajów właśnie za żelazną kurtyną, tylko no jakby no cały świat się, się, się na tym zabazował i przez, przez, przez dziesięciolecia. Uważał, że, że, że, że waroza żywi się krwią pszczoły, a nie ciałem tłuszczowym. Tak jest, chociaż ja tutaj troszeczkę spowolnie. Nie pamiętam teraz nazwiska tego pana, który był głównym badaczem. On występował... Ramzej. Ramzej, tak, Ramzej. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. No, troszeczkę spowolnie. Na tym Super badanie. Potrzebujemy nowych twórczych hipotez. Oczywiście ona jest logiczna i prosta, że, że ciałem tłuszczowym, ale oczekujemy na replikację, żeby no, nie było. Absolutnie tak. Że, że... Znaczy, żeby, żeby, żeby, żeby Ramzej nie stał się kolejnym takim właśnie... Sowieckim, tylko w tym, tym przypadku amerykańskim naukowcem, który coś powiedział i cały świat na tym zakończył badania i powiedział, dobra, okej, okay, pozamiatane, wiemy, wszystkim... na czym już stoimy, tak? Tak, bo metoda naukowa jest no, niestety dość brutalna i polega na tym, że nie ufamy ludziom, <grych> więc oczekujemy replikacji, żeby zobaczyć inni, którzy nie mają, koniecz... niekoniecznie, albo, Generalnie naukowiec ma interes w obalaniu, bo jak się coś obali, no przykład Ramzeja, no nigdy bym o nim nie usłyszał, gdyby nie to, że obalił coś, tak? Więc jeżeli inny obali, że jego z kolei, to by było dla niego korzystne, nie? E, więc no czekamy, czekamy, natomiast... Mm, cho choć, hmm. przepraszam cię bardzo, ja na, tak samo jeśli chodzi o Ramzeja i te, w tej chwili ciebie i nas tutaj trzech i, i w wielu innych miejscach, które piszą o, o tym, że jednak to jest ciało tłuszczowe, a nie hemolimfa, nie, nie usłyszałem nazwiska tego właśnie radzieckiego naukowca, który właśnie tego babola wypuścił. Nie wiem, czy to jest Bo to znalazłeś... nie była chyba jednorazowa akcja, tylko generalnie ta rodzina dręczowatych, tych roztoczy rzeczywiście one często są chemo, chyba to się nazywa, proszę mnie poprawić, ktoś w komentarzach już się pomyliłem, albo sam się poprawię, chemo, chemofagi. Hemofagi, czy jakoś, czy jakoś tak w każdym razie dużo z nich w tej rodzinie rzeczywiście organizmami, które żywią się krwią. Tudzież e, odpowiednikiem krwi, czyli hemolifą. Więc jakby mm, trochę z automatu podejrzewam, zostało to wrzucone i no przecież siedzi na odwłoku, no to widać, że tym się żywi, tam robi rany i tak dalej. Nie? Bo żeby nie było, e, te badania też Ramzaja nie, nie, jakby mówiły o preferencjach. To znaczy, to nie jest tak, że ona nie może się nigdy pożywić też hemolifą. Może, tylko chodziło, że preferuje ciało tłuszczowe. Tak? Czyli jest, jest dosyć elastycznym organizmem w, w porównaniu do... Obligator, obligatoryjnego krw, krwopilce, tak? Powiedzmy tak, jak no są też specyficzne Komara. gatunki nietoperzy, które tylko krwią się mogą żywić i nie, wbrew też mitom, to jest mniejszość ich zdecydowana, no więc one są mniej elastyczne, tak? No dobra, to, to taki trend, no tak, tak. Wszyscy tak mówili, wszyscy tak powtarzali, ale dlatego nauka jest piękna, nie? Że nagle się, Prostym w sumie badaniem, bo jego, jak tą metodę, nie wiem, czy oglądałeś, no to przecież tak, to tak, była tak. prosta metoda, no wręcz banalna, no. Robienie tych... Ja to tak się śmiałem, że to takie laleczki po prostu tych pszczół, bo to przecież były larwy, znaczy substytut larwy, tak? Tak, tak, no, tak, tak. No, no, wręcz ale dosyć, e, dosyć fajna jedna rzecz, rzecz e, świetne zdjęcia, z świetnymi zdjęciami tego te badania są udokumentowane. Te, te mikroskopowe zdjęcia, te przekroje przez, przez dręcza, przez pszczołę. Naprawdę świetna rzecz, naprawdę super zdjęcia. A, tak. Super, super. No niesamowito jest, mm. jest ten świat, yy, jaki możemy oglądać dzięki mikroskopom. Tak, tak, tak. Co... Jak żeby, yy, nie wiem, wrzucałem kiedyś na Facebooka nos samca dręcza pszczelego. W powiększeniu sam nos, który jest bardzo ważny i służy do tego m.in., żeby odnalazł samicę, najczęściej swoją siostrę, z którą będzie kopulował. Nie? A dlaczego? Dlatego, że dręcz przeli, nie wiem, to pewnie już kojarzycie, bo ja to się śmieję, w cudzysłowie, że uprawia seks oralny. Nie pamiętam teraz, jak się używa, jego narząd nazywa. Ten, znaczy. Element jego narządu, ale generalnie nasienie wprowadza do samicy za pomocą aparatu gębowego. Także seks oralny został doprowadzony do szczytu dostosowania, gdyż służy zapłodnieniu. Fascynujące to jest. Seriously. Seriously, sprawdź sobie. Nie pamiętam jak się nazywa nie, ten. Ja, ja, ja tobie, e, ja tobie wierzę, nazwot, ale no Ale częścią aparatu głębowego wprowadza właśnie na do ciała samicy. Tak, to się odbywa. No, no pewnie to jest jakoś e, ewolucyjnie e, war, warte stworzenia, że, że oszczędzisz na drugim jakby narządzie, tak? Przy ten czas masz krótki do rozwoju i tutaj jeden no, rząd? Tak, no. Mniej to zawsze. Sam, samczyk y, dręcza jest jeszcze bardziej ograniczony w swoim życiu niż truteń, bo bardzo, bardzo krótko że. A Emil zamilkłeś jakoś, tak nie wiem, czy poraziła czy ta informacja? Nie, nie, czy nie wiedziałeś nie, nie, nie. o tym? To się wyobraża. Aż tak dokładnie się nie, nie wczytywałem, więc tak. No, znaczy nie to że jakoś zaskoczyła bardzo, no bo. Gdzieś tam jest to uzasadnialne, ale, ale, ale nie wiedziałem o tym, także dziękuję. A, no to już wiesz, natomiast y, w ogóle ja uważam, na... wrzuciłem już zdjęcia i będę, prób... mam nadzieję, jakieś artykuły na ten temat też napisać, bo y, samce y, dręczy są jakby dyskryminowane medialnie. No wszędzie widzimy tylko te brązowe, a przecież one mają taki fajny, inny kształt, są półprzezroczyste takie. Y, nie wiem dlaczego nie trafiają, nie są gwiazdami zdjęć. Myślę, że trzeba to zmienić. Tak, Zresztą... jest tutaj ewidentne po prostu... Jest nas tutaj trzech mężczyzn, myślę, że powinniśmy samca dręcza pszczelego zacząć promować, bo to jest dyskryminacja absolutna. Cieszę się, że mnie rozumiesz. <głos> Dobrze, Co ale my tu panowie przekazać. gadu, gadu, a tu jeszcze nawet do końca American B-Journal chyba jeszcze nie przerobiony, a tu jeszcze dwa tytuły przed nami plus... Jak już wspomnieliśmy, choć miałoby to być na początku, będzie na końcu kilka, yy, kilka naszych odniesień do tego, co się współcześnie, obecnie dzieje w naszym świadku pszczelarskim i są to rzeczy warte omówienia, bo yy, fora i grupy pszczelarskie aż huczą co najmniej od jednej z tych rzeczy, więc może yy, skupmy się, yy, ograniczmy dygresję. Wracam. wieść hmm, hmm, Dobra. Słuchajcie, kolejny artykuł z American Journal, mianowicie. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tradycja tradycja tania, w kontekście zmiany i próba obrony tradycyjnego pszczelarstwa w Afryce. Tam, tam, tam, tam, tam, tam. Dość ciekawy artykuł, który pokazuje taką tendencję, że czasami. Y, y, y, Zgodnie z przysłowiem, że mm, nadgorliwość jest jeszcze gorsza od faszyzmu. Nadmierne pomaganie, chęć pomocy, która się potrafi zamienić też w rządowe czasami ustawy w Afryce, czasami może niekoniecznie sprzyjać lokalnych, lokalnym społecznościom w Afryce, w tym również lokalnym branżom, jakim jest też pszczelarstwo, które u nich oczywiście pełni także ważną rolę, bo nie tylko w celu pozyskiwania miodu i możliwości jego sprzedaży i po prostu poprawy egz własnej egzystencji, ale no w zapylaniu oczywiście także. No i tradycyjną metodą autor, który to pisze niejednokrośnie, bywał w Afryce, jest też pszczelarzem i... I, i, i po prostu no, wręcz można powiedzieć, że, że jakiś czas pomieszkiwał tam e, w Afryce. Znaczy, jedną z tradycyjnych metod przelasa, zwłaszcza na tej pszczole skutelata, która no charakteryzuje się dużą obronnością, jest to, że robi się z ul z byle czego. E, wręcz on mówi, że robią je po prostu z materiałów, które są darmowe, i no wiadomo, tam jest cały czas ciepło czyli te pszczoły nie nie wchodzą w zimowlę, więc też nie potrzebują specjalnie jakichś tam izolowanych uli generalnie tradycyjna metoda polega na tym że wieszasz się te, te ule na drzewie e, czeka się aż pszczoły je e, te pszczoły też się często roją oczywiście czeka się aż pszczoły się e, tam osiedlą, wyprodukują rodzaj, e, wyprodukują miód e, tam się też pożyckuje czerw e, i jeżeli taki ul jest pełny no to po prostu przychodzi się w nocy, e, ze względu na obronność tych pszczół, i nago, e, za pomocą og ogromnych ilości dymu, po prostu się te wszystkie pszczoły wygania, otumania i po prostu się no, niszczy całe gniazdo, pozbawiasz się e, po prostu, pozyskuje się czerw i. Miód. I ta metoda dla pszczół, e, oczywiście, może w naszym, e, powiedzmy tutaj, zachodnim świecie XXI wieku wydaje się brutalna, czy nawet jest brutalna, no ale na tym to polega, tamto też pszczoły. Mm, natomiast e, czy one, e, no czy tam pewnie one znajdą sobie nowe gniazdo, to zależy pewnie od tego też, tak myślę, czy matka e, przeżyje. Natomiast generalnie, no, e, i, no i tak jest tam pozyskiwany miód i czerw e, od wieków. Natomiast i teraz pojawiła się, od jakiegoś czasu jest oczywiście promowana tam przelastwo nowoczesne, pojawiły się też przelaże nowocześni, którzy i y, y, y jest presja na nich, żeby po prostu no... Y, pakować te pszczoły do uli które są oczywiście langstrotami zrobionymi z drewna i tak dalej, więc muszą kosztować, żeby stosować ramki żeby pozyskiwać produkty pszczele zachowując, prawda, no tak jak i u nas, zachowując po prostu gniazdo pszczele, żeby też nie niszczyć tych pszczół tych gniazd no i no i żeby też używać oczywiście e, strojów i tak dalej. Strojów e, pod, e, e, naszych nowoczesnych podkurzaczy, no i wszystko, co się z tym wiąże, wirówka oczywiście i tak dalej. No i teraz e, on zaobserwował taką rzecz, że okej, okay, pojawiają się różne e, e, pomoc z zachodu, pojawiają się różne rządowe programy, które to wprowadzają, po czym ten program po dwóch latach znika. A, e, ule się rozwalają, e, e, e, stroje ochronne się psują, znaczy, po prostu się starzeją, drą się i tak dalej, materiały się starzeją, I, i, i, i jest taka różnica, że nie da się, nie, nie da się bez stroju, w nietradycyjny sposób obsługiwać tych pszczół. No bo co innego jest po prostu podejść w nocy, zniszczyć całe gniazdo, otumanić te pszczoły, a co innego jest po prostu, no, podbierać po prostu tylko pewną część ramek, tak? No i teraz on zauważa, w rejonach biednych jest to wręcz niekorzystne, dlatego że tacy ludzie po prostu zostaną, nagle okazuje się, że muszą po prostu na te ule wydawać pieniądze, na te stroje wydawać pieniądze, a te programy pomocowe się w końcu kończą. I tak się zastanawia. I jest też chęć powrotu w tej społeczności do tego tradycyjnego Przelasa, no i zastanawia się po prostu ten autor, czy czasami w niektórych, w niektórych rejonach nie wylewamy dziecka z kąpielą jakby na siłę i tak, w cudzysłowie na siłę, w z nim po prostu usz, uszczęśliwiać ich troszeczkę. <grych> że może powinniśmy też zostawić taką dowolność, że tam gdzie się sprawdza ten trecyny roze przerosła, to można je w ten tak. sposób stosować. Czy ja uważam, że jakby no... W ogóle to jest problem wszelkich programów rządowych, tak, że one bardziej szkodzą niż pomagają. No i tutaj jest doskonały przykład na to. Szczególnie, tak jak mówisz, w sytuacji, w której taki program jest bardzo krótko i on się potem bardzo szybko i gwałtownie, gwałtownie kończy. A co, do, a co do jakby... Znaczy... To jest też, tak jak mówisz, to są, to są programy rządowe, a jednocześnie gdzieś tam próba wprowadzania jakichś zachodnich metod, technik, norm też, to jakby tutaj no, to jest takie też no, uszczęśliwianie na, na siłę, tak jak już wspomniałeś i, i, i no, w dużym skrócie dla mnie to nie ma sensu. Nie wiem jaka jest opinia Toma. Tego... Znaczy, takie pszczelarstwo istniało w Europie i w Stanach również. Popularne kuszki to nic innego jak po prostu niszczenie całego gniazda, żeby pozyskać miód i wosk. Tam nie było wyjmowanych ramek, tylko, tylko po prostu się niszczyło jakby cały ul, jednocześnie nasiedlając go złapanym rojem i to było dla pszczół zdrowsze, lepsze, bo bo jakby ta rodzina, no, nie musi przetrwać, on, w sensie ta, która przezimowała, tak, czy, czy um, tylko, tylko ona się dzieliła wskutek rojenia. Jeśli chodzi o zdrowotność, była na pewno lepsza i tu też może autor nie pisał tego, ale praca z ulami i z pszczołami afrykańskimi, które mają tendencję do rojenia w których nie występuje okres zimowli, czyli, czyli zmniejszenia ilości czerwiu, co może tam powodować... Jakby no, nie tyle uzdrowienie, co zmniejszenie presji patogenów na rodzinę, to tutaj metoda, właśnie niszczenia tej, czy, czy zabicia tej rodziny w jakikolwiek sposób, czy rozsypania jej, no nie wiem, czy, czy tam jest. Raczej to, to drugie. Z, to rozsypania, tak? Tak, ta, tam... no tak jak mówiłem y, i mówiłem o tym, że właśnie one nie mają zimowli. Tak, no po prostu zady, y, nago się to robi, ale też to wynika z biedy, po prostu. No, nie mieli wcześniej strojów, robi się to w nocy, nago zadymia się po prostu całą go... rodzinę i rozwala, no trochę tak jak w Nepalu na tych pszczołach skalnych. No, no tak, no. ale jeszcze, jeszcze wiesz, na początku XX wieku stosowano to w Europie, tak, tą metodę. E, opróżniano, opróżniano właśnie kuszki za pomocą po prostu usunięcia stamtąd rodziny. Tak? I wykorzystanie... No ale teraz już jesteśmy oświeceni i lubimy w XXI wieku i lubimy oświecać innych. Oczywiście, oczywiście. Ale to w Stanach, w Stanach, zobacz, w XIX wieku wprowadzono przepis, że nie można utrzymywać rodzin pszczelich na niewyjmowalnych ramkach. I tę pozbytość jakby kuszek różnego rodzaju ganków glinianych i innego tego typu rozwiązań. I zastosowano stosowano ramki, które owszem pomagają bardzo mocno w utrzymaniu zdrowotności poprzez to, że masz to ocenić, usunąć tak czy, czy sprawdzić. Natomiast to, że dana rodzina naturalnie utrzymuje się długo na, w danym ulu czy w danym miejscu, no jest no, w jakiś tam sposób niezgodne nie z, no, z zachowaniem pszczół. Tak? Czy pszczoły, pszczoły powinny się wyroić, a gniazdo powinno być w jakieś, czy zjedzone tak? przez motylice, osy i, i myszy, a nie przetrzymywane przez kolejne 4-5 lat często na tych samych ramkach. No tak, tamte pszczoły nie dążą do zimowy, nie? one Dokładnie. bo nie zimują, one dążą po prostu zazwyczaj do rojenia, no i są agresywne, taka jest ich natura, co akurat wiemy, no bo ta pszczoła przecież też stanowi komponent pszczoły zafrykanizowanej. I Jeszcze jedno, że, bo zapomniałem o tym, on też zwraca uwagę, no bo tam jest silnie promowany właśnie ul KTHB, czyli ten ul taki snozowy, w kształcie trapezoidalny, mm -hmm. i to też miało być jako taki tani ul, który tam będzie promowany, ale jednak, że będzie w sposób cywilizowany się tymi pszczołami operowało. Natomiast no, on też zwraca uwagę, no że są tak biedne rejony, że nawet to się odchodzi, no bo mm, po prostu no, jednak deski mimo wszystko kosztują, a naprawdę tamte ule robią no, z tego wszystkiego, co mają na podwórku. Bo tu jest ten jeden też kopoment, że u nas nawet w XIX wieku czy na początku XX, no jednak pszczelarze... Mm, Cik, właśnie, bo tam nie, nie tylko jakby jest jakaś wyspecjalizowana branża pszczelarzy, tylko każdy się tym też zajmuje po prostu jako dodatkowe swoje zajęcie, no jednak tam aż takiego biedy prawda nie było, i, i pszczelarza e, powiedzmy było stać prawdopodobnie w Europie na chociażby w, wymianę stroju i na choćby e, no, nawet te kuszki trzeba było zrobić, prawda? Natomiast on tam zwraca uwagę, że no nawet jest problem w, w pewnych rejonach, żeby po prostu taki strój sobie uszyć. No. Generalnie są oczywiście ludzie, bo na początku to wszystko się rozdaje, a później ten strój się drze. No i są oczywiście rodziny robią go sobie same, natomiast on zwraca uwagę, no, że czasami byłoby prościej obsługiwać już te pszczoły no, na sposób tradycyjny i takie stawia pytanie po prostu filozoficzne. Czy no. zawsze jest sens po prostu wszystkich tam uszczęśliwiać, że może powinniśmy pozostawić możliwość wyboru, bo niewątpliwie pojawiły, pojawili się tam już prężni pszczelarze przemysłowi, którzy świetnie przędzą, więc to nie jest tak, że to pszczelarstwo nowoczesne tam się nie będzie rozwijało. Że żeby zostawić im swobodę, że tam, gdzie, gdzie jest to korzystne, to nie będzie tradycyjne, a tam, gdzie gdzie nie, to proszę bardzo pasieki i, i, i nie pszczół. Czy myślę, że do, do, do chwili, w której yy, pojawią się zakazy, tak jak już tą wspomniał, tak jak w Stanach Zjednoczonych odnośnie tych niewyjmowalnych yy, plastrów, yy, no to, to myślę, że to i tak będzie się naturalnie rozwijać niezależnie od tego, ile programów by nie było, ile szkoleń, że jednak warto, warto mieć strój i warto trzymać to na Langstrocie, czy na jakiejkolwiek innej, czy na tych Top Bar Hives, czy jakichkolwiek innych, to, to myślę, że to będzie, to będzie i tak funkcjonować. Tu mówię do, do chwili, aż jakiś mądry włodarz ten czy inny nie wprowadzi zakazu, tak? Do czego, na... do czego mam nadzieję, że nie dojdzie. Chociaż tam by było ciężkie, bo jednak w Stanach Zjednoczonych pamiętaj, że to są Feral Beasts, czyli one są sprowadzone, tak czy owak, natomiast no tam po prostu no tam jeszcze tych afrykańskich przyszłów, no, dzikich, czy Kapenzys, czy Skutelata, czy Monty no, bo one no, są wszędzie, więc no przepraszam, niby, no nie, no tam, a, no, najlepsze że one i tak sobie radzą przecież z dręczem, więc nie ma jakby żadnego powodu, żeby je tam kontrolować, no, więc, no, no, chyba, że jakiś wyjątkowy szaleniec trafi się, tak, a są tacy w rządzie, więc, tak, w Afryka nie jednego niestety takiego doświadczyła, prawda, wataszki. Także taki temat w sumie antropologiczny w American Bijournal i to jest też piękne i trochę pokazuje jak zajmowanie się yy, potrafi zataczać szerokie kręgi. Dobra, słuchajcie, ostatni artykuł z American Bejournal. Jaki Przez, mam no, mówisz od deski do deski, przecież twórcy Nie. American Bijournal po prostu zablokują nas bo nie będzie trzeba, nie, nikt nie będzie musiał kupować American Business Journal majowego, tak, bo im wszystko kupi. Przypominam, że American Business Journal kosztuje yy, naprawdę jakieś śmieszne pieniądze, chyba wychodziło to 16 zł za 3 miesiące. 4 dolary. No więc, i więc nie, i proszę uwierzyć, drodzy słuchacze, że omawiamy jedną czwartą American B-Journal w tym odcinku. Na Naprawdę. To jest... Ja mogę reklamę omawiać, to do końca idziemy. Nie, ale samych tekstów. Naprawdę to jest ogromne czasopismo. Eee, dobrze. Słuchajcie, no, ostatni artykuł mianowicie dotyczący. A, przepraszam. Bo jeszcze y, nie powiedziałem, należy się tutaj na, podać nazwisko tego pana, który y, omawiał przeladło afrykańskie, Lloyd Ziegler? Lloyd Ziegler? Ta. To jest z, niemiec z niemieckiego to nazwisko? Ziegler, Lloyd Ziegler. <śmiech> Cigle. Pozdrawiamy serdecznie Pana i co złego to nie my. Jak przekroczyliśmy nazwisko, to, na zisko, chwile, to chwile przepras przepraszamy. <śmiech> przepraszamy, chociaż wątpię, żeby słuchał pszczeli wieści, ale skoro bywał w Afryce, kto wie. Zresztą Amerykanin może mieć rodzinę w Polsce, nie? Dobrze. Słuchajcie, artykuł o feralbis, czyli populacjach pszczół Chcąc dokładnie przetłumaczyć, czy należy powiedzieć dziczałych, gdyż tam, no nie ma, pszczoły miodne nie są rodzime, więc są te dwa terminy i częściej się używa feralbis, czyli one nawet jak sobie po prostu kiedyś uciekły z paszek tworzą niezależną, sam, samowystarczalną populację gdzieś tam w lasach, w parkach narodowych, no to są nazywane feralbis. No i taki jest artykuł naukowczyni. Co możemy się nauczyć od tych zdziciałych pszczół? W kontekście, jak słuchacze być może się domyślają, oczywiście ich odporności i strategii ewolucyjnych, które się wykształcają właśnie w tym kierunku na dręczące pszczelarzy amerykańskich choroby, które też dręczą polskich pszczelarzy. Atykuł opiera się... Przynajmniej o kilka poważnych badań naukowych yy, z obserwacji właśnie tych pszczół zdziczałych w Ameryce, yy, szeroko pojętej, czyli także w, chociażby w Meksyku. Yy, I tutaj yy, autorką tego artykułu jest pani Alison McAfee to co możemy się dowiedzieć no to osobę, która troszeczkę się tym interesuje, jak ja oczywiście specjalnie nie zaskakuje. generalnie to co zauważyli naukowcy to po zbadaniu tego, tego typu populacji w porównaniu do pszczół zarządzanych tak jak tam się mówi, no czyli tych powiedzmy na których się go cwaruje i kontroluje się je w pasiekach, co najczęściej oznacza oczywiście leczenia, a tam tych które żyją sobie same, no to oczywiście nikt nie leczy i to jest to, że jeżeli chodzi o stopień porażenia np. nosem mozom i dręczem szczelim, to jest i jednym z rodzajów wirusa, już teraz nie pamiętam jakich, to jest taki sam. Natomiast, natomiast porażenie wirusem DWV jest nawet większe. Większość u tych rodzin zliczałych, a mimo to te pszczoły jako populacja sobie trwają i radzą. Także tutaj jest postawiona teza tolerancji, to znaczy też autorka wyjaśnia, czym się różni tolerancja od odporności. Odporność, odporność polega na tym, że organizm, gospodarz potrafi zwalczać i ograniczać dość skutecznie populację nopatogena lub pasożytu. Natomiast tolerancja polega na tym, że radzi sobie i żyje pomimo tego, że jest to duże porażenie. I w przypadku DWV jest nawet większe porażenie niż rodzin zarządzanych, więc te pszczoły no, muszą sobie jakoś z tym rodzić pomimo tego, że są no, dość mocno zazwyczaj porażone, a przynajmniej nie mniej niż te pszczoły zarządzane w pasiekach, mimo że są nieleczone, a to jest także to, że tam jest duże porażenie jest w sumie do no, sprawą dość spodziewaną. Ale nie odbywa się to, jak to zawsze w grze ewolucyjnym, bez żadnych kosztów. Mianowicie te pszczoły są, mają większą odpowiedź układu odpornościowego. To świadczy, że jednak są, powiedzmy, bardziej tutaj zestresowane. Ich organizm bardziej reaguje, są na podwyższonym stresie. W związku z tym też nic dziwnego, no, że nie są w stanie, no, produkować takich ilości. Miodu chociażby, no, powiedzmy ta strategia, które, którą one aktualnie no w cudzysłowie przybrały, nie, nie do końca może odpowiadać tym strategiom, które najczęściej są w przemysłowym chociażby przelarstwie no, oczekiwane, natomiast to nie znaczy, że nie możemy się od nich wiele nauczyć. Obserwując je, badając, i próbować z selekcją wprowadzać to też do pszczół zarządzanych, przynajmniej w jakimś zakresie. Autorka też przytacza takie konkretne badania, gdzie wręcz pobrano te pszczoły ze środowiska ich naturalnego, tam gdzie sobie zdziczałe żyły i obsługiwano je właśnie w różnych powtarzalnych grupach, razem z grupą kontrolną, w warunkach, powiedzmy, gospodarowania, pozyskiwania właśnie miodu i tak dalej. I co się okazywało? No, że te pszczoły, no, przestawa że śmierć, że, że, że, że, że ich w momencie, kiedy były cały czas też nieleczone, czyli treatment free, ale yy, zacz, po prostu wchodziły w kierat biznesu, że tak powiem, no to jakby ich śmiertelność od razu była dużo zdecydowanie większa niż tych przyróż zarządzanych. Czyli jakby no, ich obsługa podwała, że one no, częściowo traciły te zdolności do, yy, do po prostu no, trwania, pomimo dużego poraż du dużej i też porównywalnej do pszczół zarządzanych porażenia głównymi, aktualnymi no, patogenami w przelarstwie. Także to mniej więcej tyle. No, taka, taka, taka po prostu. No, Kolejna ciekawostka z zagadnienia, które w ogóle się dosyć często pojawia ostatnio u nas. Jakiś komentarz? Pan ja panowie? nie mam nic do dodania. Ja zgadzam się. Jeżeli wiesz, co tutaj z tą odpornością, to, to wiadomo, że to jest nieleczone, nie tak, niezarządzalne, to ta presja patogenów jest i, i z czasem no, pojawiają się jakieś ewolucyjne, nie wiem, ekspresje genów czy coś w tym rodzaju, co powoduje, że te pszczoły są bardziej, bardziej odporne, mimo zwiększonej, większego, zwiększonego miana wirusa. Z drugiej strony, jeżeli one nie są Zarządzane tak jak rodziny normalne, czyli nie, nie, nie, nie są leczone, nie są wież, dodatkowo karmione czy stresowane, to też może mieć wpływ, tak. I plus. To, co, to, co Sili chyba też w, tak w badaniach udowodnił, jeżeli rodziny są rozstawione, nie są jedna przy drugiej, tak? Czy rozstawione w jakiejś tam odległości 300, 700 metrów, to ta ich zdrowotność jest dużo większa, bo nie ma, nie ma problemu z, na, z nalotami, tak? To myślę, że o to, o to chodzi. bo to U nas też, gdyby poszukać rodziny no, Feral, czyli te dzikie, tak? dziko żyjące, jeżeli mamy jakieś, a prawdopodobnie mamy, bo, bo, bo mamy spore obszary em, lasów, gdzie te pszczoły mogłyby przeżyć tak? zimę, y, a przynajmniej wyroić się kilka razy i zasiedlać dany obszar, także tutaj może u nas jakieś takie badania zrobić warto. Jak Ale ciekawą sprawę poruszyłeś odnośnie badań Sileja, bo tutaj autorka się powołuje na inne z kolei badania, które nie potwierdzają tezy Sileja, a wręcz jej przeczą, mianowicie konkretnie, że badano stopień zagęszczenia i okazywało się, że to nie miało wpływu właśnie. Znaczy, te badania chyba w tamtym poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym. Tutaj to był, chodziło o wpływ na zdrowotność, czy chodziło o to, że rodziny, które są obok siebie, no, mniej, mają, mniej, mniej zachorowują, no, wiem, na, na, czy bardziej są y, odporne na warosę, wiem, że coś, coś podobnego, podobnego No to to mówię, się. tutaj autorka się powołuje na badania, które rzekomo mają. Y, ich wyniki wskazują, że zagęszczenie nie miało znaczenia. W tym wypadku. No tak, że mamy tutaj pewną po prostu niezgodność. No, właściwie to jest dziwnego, bo jesteśmy te, na początku w ogóle badania te, tego typu spraw, więc. Hmm, jeszcze, jeszcze, bo powiedziałeś o Jeszcze raz mówię. Ona akurat powołuje się na, na feral, feral obserwowane, które miały tolerancję. Czyli e, mia, e, miały też duże, e, pod, podobne. E, Podobne porażenie różnymi chorobami, jak nosema, e, dręcz, e, jak e, pasieki leczone, zarządzane, a jeśli chodzi o wirusa DWV nawet więcej i, i ewidentnie było widać w ich odporności i, e, i, i, i po prostu nawet w gnieździe, że e, jest tego koszt konkretny, czyli to nie była odporność, natomiast tak czy siak e, potrafiły jako populacja trwać. No Choćby wyrajając się po prostu i tworząc kolejne rodziny, no, ale też jeśli chodzi o procentowo, po prostu no nie, po, po, po, śmiertelność procentowa. Natomiast w momencie, kiedy zostały w kierat e, gospodarki i wzięte, no to, to, to, to i, i nadal nie leczone, no to ich e, skuteczność do przeżycia e, drastycznie malała, przynajmniej w pierwszym roku. Także tutaj mówimy o tolerancji, czyli mają duże zapasy mają ewidentny koszt tego, e, w, choćby w, w odpowiedzi układu odpornościowego, ale no, jakoś i tak trwają, tak? Natomiast mówię, próbuję jeszcze znaleźć tutaj, żeby się powołać konkretne, bo na pewno będzie to dość kontrowersyjne, bo o tym zagęszczeniu sam się zdziwiłem tutaj. No ale omawiam ten artykuł. Okej. Okay. Powołuję się tutaj na e, naukowca dr Louis Barlet z kolegami w modelowych badaniach, e, które wykazało, że e, APIR density, czyli zagęszczenie na, na pasiece, yy, nie miało dużego wpływu na yy, impact, czyli porażenie no, patogeny. Hmm. No i tyle. Taka ciekawostka. Tak jak mówię, no ty, tych, tych rodzin, znaczy tych popula te populacje są różne. Nawet te, te, te, ta konferencja EURBES i, i, i zresztą skrót dużej przeglądówki, która ukaże się w czerwcowym przelarsie, którą robię po, po polsku, pokaz pokazuje, że w samej Europie te różne populacje eksperymentalne i naturalne mają różne cechy. A jak już mówimy o świecie, no to tym bardziej, bo na przykład pszczoła afrykańska, która no, można, ona jest odporna, można powiedzieć, odporna, czyli ogranicza populację dręcza, ma i, ko, na przykład inną strategię. Tam, znaczy, W pewnym zakresie podobną, ale tam jest na przykład kró, krótszy rozwój larw, który to determinuje. Tak? Więc tutaj niekoniecznie musi być tak, że mamy jakąś jednolitą sytuację w różnych miejscach. Co też pokazuje, jak przelarstwo jest różne i jak nie można po prostu wrzucać wszystkiego do jednego wora. To, co się ma u siebie na pasiece. Czy nawet w jednej populacji, nawet badanej naukowo? Do jednego ula, tak. Hmm? Nie wora. Okej, okay, do jednego wora. Hmm? Do jednego odwłoka. U, ula. Do, do, do jednego żądła. Do pakietówki jednej. Hmm? Okej. Okay, ja bym ja, ja bardziej biologię trzymał, ty bardziej. <głos> żarty. Do jednej rolnicy. No dobra, to już głup. Głupoty robimy. <laughs> OK, nic nie macie do dodania, przyjmujecie i zaczynamy omawiać polskie czasopisma. W końcu. I w końcu jesteśmy w Polsce. Więc będziemy mówić po polsku i o polskich yy, czasopismach, yy, czyli o pasiece i yy, pszczelarstwie. Yy, z rzeczy, które mnie zainteresowały, może zacznijmy od yy, pszczelarstwa. To tak, na pewno, warto wspomnieć, bo o tym, o tym już mówiliśmy przy okazji ostatniego, ostatniej prasówki, czyli o robieniu węzy na własny użytek. To jest kolejny artykuł pana Igora Pawłyka, gdzie pokazuje, gdzie zrobił sam takie urządzenie, taką praskę do, do robienia węzy Własnej, własnej, własnej roboty. I tutaj w krótkim artykule pokazuję rysunki, rysunki, schematy tego, jak to zbudował, z czego dokładnie budował jak wygląda układ napędowy całego mechanizmu. Także jeśli kogoś interesuje wytwarzanie węzy na własny użytek, to, to polecam. Jak zrobić urządzenie do wytłaczania węzy? Taki tytuł nosi artykuł. Z rzeczy... Które, które. Kolejna rzecz, która mnie zainteresowała, to teksty Krzysztofa Olszewskiego o odkładach zbiorczych. Bo jak wiemy, no odkłady, myślę, że każdy, kto jest sprzelażem wie, jak się okład, odkład y, y, tworzy z różnych przyczyn, z różnych powodów y, robimy odkłady. No oczywiście po to, żeby powiększyć pasiekę, po to, żeby rozładować nastrój rojowy y, i tak dalej, i tak dalej. Ale jest coś takiego, no i odkład, odkłady robi się z pojedynczych y, y, rodzin, tak, y, zazwyczaj. Y, tu mamy opisane, y, jak sama nazwa wskazuje, odkład y, zbiorczy, y, czyli... Y, z wielu, z wielu rodzin. Tutaj ta, ta metoda jest jest proponowana szczególnie osobom, które wywożą na pożytki, żeby, no powiedzmy, załóżmy, musimy zrobić 10 czy 15 odkładów, no to musimy mieć 10 transportówek czy 10, 10 uli. W przypadku odkładu zbiorczego, Dajemy korpus, ładujemy po tyle ramek, ile chcemy z, danego, z danej rodziny odebrać, ładujemy powiedzmy te trzy ramki z, z ula numer jeden, kolejne trzy ramki z ula numer dwa i tak dalej, i tak dalej do zapełnienia korpusa. Stawiamy kolejny korpus, wypełniamy i potem z taką, z taką wieżą wracamy do swojej, do swojej pasieki. Taka wieża czeka sobie te kilka dni, te... W sumie już sztandarowe 9 dni czeka sobie, oczywiście wiadomo, wzbogacone ramkami pokarmowymi, no bo jeśli odbierzemy cały sam, sam czerw i nie damy, nie damy im nic do, do żarcia, no to będzie, będzie problem po tych 9 dniach dzielimy takie odkłady już na znaczy dzielimy taki taki odkład zbiorczy na konkretne odkłady poddając czy matki czy, czy mateczniki i w ten sposób mamy, mamy, mamy sprawę mamy sprawę załatwioną przyznam szczerze nigdy się nad tym nie zastanawiałem ale też nie słyszałem o, o robieniu takich odkładów zbiorczych nie wiem czy wy czy wysłyszeliście i czy dla was ta metoda jest sensowna jak dla mnie ma to, ma to sens. Zresztą tutaj ta w, w artykule też jest, też jest opisana jakby no, dokładnie w ten sam sposób. Możemy robić takie odkłady też w leżakach. tak Po prostu dopełniamy ramkami z pszczołom z, z różnych rodzin i, i, i, i, i sprawa załatwiona. Mhm. A mógłby się Milu w punktach tak. dosłownie krótko, po jednym zdaniu powiedzieć chronologię tej metody y dokładnie? Okej. Okay. Chronologia wygląda następująco, tak jak już w sumie po po powiedziałem. Podchodzimy do ula, z którego, z którego chcemy zrobić odkład, chcemy odebrać powiedzmy yy, czerw, tak, yy, żeby pozbyć się czy nastroju rojowego i odbieramy takie ramki wraz z pszczołą oczywiście i wkładamy do korpusa. Idziemy do kolejnego ula, również wkładamy aż do wypełnienia korpusa i potem stawiamy kolejny korpus yy, i wypełniamy aż do jakby zrealizowania, tylu, tylu jakby odebrania tylu plastrów z tylu rodzin, z ilu, z ilu potrzebujemy. Potem w przypadku właśnie pasieki wędrownej zawozimy to na swoją stacjonarną pasiekę. Odczekujemy ten, ten okres, gdzie już Czerwiu nie będzie młodego i dzielimy taki, taki odkład zbiorczy już na pojedyncze odkłady, podkładając matki czy, czy, czy mateczniki. I tak wygląda chronologia. Robiłem kiedyś coś takiego, tylko że nie w pełni, gdyż zrobiłem odku odkład nawet bardzo bogaty, zbiorczy, bo tam chyba było wręcz osiem ramek na, plus strząśnięte pszczoły. Osiem ramek na czarno plus strząśnięte pszczoły. No i poczekałem, aż zrobią same mateczniki i ładnie porobiły chyba na czterech czy pięciu ramkach. I z tego zrobiłem sobie później jednoramkowce. Natomiast cała idea polegała na tym, że uważałem, że w momencie do zamknięcia się matycznika, on będzie miał lepsze warunki, kiedy pszczoły będą w kupie i ponieważ przekładałem tam ramki bez matki do obcego ula nowego, no to pszczoły raczej się nie gryzły. Mhm. Wypadło znakomicie, bardzo okay. ładne matycznie. Jak rozumiem ten odkład robiłeś z kilku rodzin, tak? Tak, okay. wręcz okay. każda ramka z innej rodziny, okay. czyli tak jak... To... Okay. Okay. Okay. Czy to miałeś doświadczenia z takimi wynalazkami, jak... Znaczy to jest, to jest doświadczenie, to oczywiście tutaj taki odkład, znaczy słuchajcie, plusem, plusem tego odkładu jest, jest to, że te pszczoły obsiądą odpowiednio czerw, który chcemy przenieść. tak Tworząc odkładny jednoramkowe bardzo ryzykujemy, że czy nawet dwuramkowe, ryzykujemy, że ilość do potrzebna do wygrzania czerwiu krytego będzie niewystarczająca. Tutaj przy dużej, dużym zagęszczeniu, przy dziesięciu ramkach pszczoły tak się ułożą, żeby nawet ten krańcowy, krańcowy czerw wygrzać. To, co wspomniał doktor, to jest to, żeby wybierać te ramki jednak z czerwiem, który wygryza się na zewnętrznych ramkach, a na zewnętrznej części ramek, tak, żeby ogrzewał tą środkową część, nie brać ramek, które są z na wygryzającym się ze środka, bo, bo no to ten dalszy po zewnętrznych czerw nie będzie odpowiednio ogrzany. Plus ta metoda jest bardzo dobra w przypadku zwalczania warozy, ale to już już Bardziej no, zabieramy czerw i wywozimy to na inną pasiekę, gdzie pszczoły. Ten pszczoła się wygryza, wygryza z tego czerwiu, ale większość właśnie z rodzin produkcyjnych przy zabraniu tego czerwiu zabieramy większość warozy. Wtedy na przykład możemy pominąć w ogóle leczenie, bo w środku, no środku sezon w granicach lipca zabieramy cały czerw, tak? Z rodziny, ale to jest też no, niemiecka metoda zwalczania warozy stosowana, wiem, że przez naukowców z instytutów Kirchejn. I ja robię coś takiego, że z pasiek właśnie wędrownych, które zwożone były na pożytki, zabieram czerw do korpusów i korpusy przewożę, a to, co też no, doktor wspomniał, czyli przewozi się po prostu ramki do miejsca, w którym się tworzy odkłady, bo one, one na wieczór są zwożone, e, następnie są szybko dzielone pomiędzy e, poszczególne odkładówki, ten jeszcze trzeba było dosypywać, bo podczas transportu jednak pszczoły schodzą z czerwiu i często się zdarza, że większość tych pszczół siedzi albo pod ramkami, albo gdzieś na zewnętrznych na ściankach, a nie siedzą na czerwiu, bo jest za gorąco, ale, ale to się wyrównuje i, i dopiero wtedy wywozi się już na na docelowe pasieczysko, gdzie te odkłady będą, w tych odkładach będą poddawane matki czy mateczniki, tak jak powiedziałeś. Także mówię, tu metod, metod jest dużo, sama koncepcja. Polega na tym, żeby czerw odebrać, ale nie um, zrobić to w miarę szybko, nie na zasadzie przekładania do jednej, dwóch ramki do odkładówki, dokładania węzy, pokarmu i tam innych, to, to po prostu zajmuje dużo czasu. W momencie, kiedy mamy przygotowane wszystko na swoim placu, nie na pasieczysku czy na swoim placu, gdzie jest stacjonarna pasieka, mamy przygotowane odkładówki, przygotowane ciasta, nie wiem, ramki z pokarmem, węzę, cokolwiek, my jedziemy tylko na, na pasiekę, w której zabieramy ramki z czerwiem i z pszczołami obsiadającymi, możemy tam dosypać, ale to, to mniej więcej zabiera się z pszczołami i wywozi już na miejsce, gdzie będą odkłady tworzone, co no, przyspiesza, tak? znacząco przyspiesza, bo pozwala bardziej zorganizować tą pracę. Tak, no to jest, to jest, bo... to jest metoda właśnie przede wszystkim no, taka opty, optymalizacyjna, tak? która bardzo mocno ułatwia, e, ułatwia pracę, a tutaj też a propos tego, o czym wspomniałeś, odnośnie właśnie wygrzewania czerwiu, to jest też rzecz, z którą się zdarzyło mi się spotkać. Pamiętajcie, jeśli robicie odkłady, szczególnie takie właśnie mniejsze, jedno-dwuramkowe, na tej samej pasiece sypcie więcej pszczoły i podkarmiajcie, ponieważ pszczoła lotna wraca do ula pierwotnego, do macierzaka i jak zrobicie sobie taki odkładzik i zostawicie tylko tę pszczołę, nawet jeśli ta, ta ramka wydaje się na czarno obsiadana, to i tak część pszczoły wróci do swojego pierwotnego ula i zostanie wam czerw, który może stać nieogrzany. A nieogrzany czerw to potencjalne zagrożenie chorobowe i ogólnie, no i ogólnie z takim zdechlakiem będziecie się długo męczyć, jeśli w ogóle, jeśli w ogóle przetrwa. Więc jeśli robimy odkłady na tym sam, tej samej pasiece, sypujemy więcej pszczoły niż sporo więcej pszczoły niż dajemy ramek, no i oczywiście nad głowę żarcie. Najlepiej wywieźć. E, oczywiście, najlepiej, najlepiej wywieźć. wywieźć, tak, tak, tak. Najlepiej wywieźć na ładnej Na 4-5 dni wystarczy. Tak, naprawdę. tak, tak, no do tygodnia myślę, że spokojnie... Tak, wiesz, tak, w to nie jest tak, że one tam muszą nie wiadomo ile czasu nie. stać, no z jakimś tam innym pszczelarzem się dogadać. Fajna metoda też przy tworzeniu teraz odkładów To jest postawienie kraty odgrodowej, korpusu Następnie przeniesienie ramek, które chcemy zabrać do góry Do tego korpusu na górze I on się ustawia obok siebie, żadnych zatworów, niczego I to się zostawia do wieczora I wieczorem, tam nie wiem, godzina 21 Po prostu przychodzi się do... Pszczoły się strzepuje najpierw Strzepujemy pszczoły Przestawiamy korpus Strzepujemy pszczoły Układamy ramki Następnie dajemy kratę odgrodową, dajemy ten korpus, powałka, zamykamy i koniec. Wieczorem przychodzimy, zabieramy cały korpus nad kraty, na pewno tam matki nie ma, bo ją strzepaliśmy, jeżeli była na ramkach, strzepaliśmy, a ilość pszczoły potrzebna do ogrzania jest optymalna, bo pszczoły same się dostosują i zabiorą. I tutaj po prostu zabieramy cały, cały korpus, powałkę kładziemy z powrotem, zamykamy daszkiem i, i te pszczoły nad nie wiedzą, że zostały zabrane. Tak. Tak. Pod warunkiem, no, że oczywiście jest... taki odpad, o którym mówił, że wywozimy, tak? Wywozimy, tak, tak bo rano, rano po prostu większość lotnej, która może wróci tam, gdzie ma wrócić no, na swoje stare miejsce. To tyle, jeśli chodzi o ten artykuł. Jeszcze jeden to tak tylko krótko, jednym zdaniem, bo o metodach leczenia yy, różnego rodzaju wiadomo jest to wszystko wałkowane bardzo mocno, ale każdemu kto, kto interesuje się leczeniem kwasem mrówkowym, o którym się coraz częściej mówi, bardzo często się mówi to tekst Marka Bykowskiego i Pawła Chorobińskiego Chorbińskiego, przepraszam o właśnie kwasie mrówkowym w walce z warozą, tak dość, dość krótko opisane formy zastosowania kwasu, jak on ogólnie działa i metody długo i, krótko, i krótkoterminowe opisane. Także jeśli kogoś, kogoś kwas mrówkowy interesuje, to, to odsyłam do tego, do tego tekstu. Może dodajmy, tak. że autorzy są weterynarzami, a pan tak. profesor Chorbiński jest wręcz naukowcem weterynarzami. Tak, tak, tak, oczywiście. To tego nie, nie dodałem. Nie wiem, czy stosujecie kwas mrówkowy w swoich pasiekach? Tak, bo ja tak staram się, wiecie, yy, odnosić to też do naszych, naszych tutaj yy, podwórek. Stosujesz mrówkowy, Kuba? Przyznaj się. No zdarzyło się, zdarzyło mi się, ale nie mam... Nie jestem wierny żadnej metodzie. Okay. Do tej pory sobie testuję, natomiast... Yy... To nie wiem, czy, czy, czy, czy nie wyrobię sobie żadnej metody na przyszłość, natomiast e, też metoda, kiedy rotujemy po prostu różne, różne substancje, jest chyba korzystna moim zdaniem, uh -huh. bo nie dochodzi choćby do e, ewolucji... Lekooporności. Lekooporności. Tak jest. Nie mam, ale zdarzyło mi się, w, szczególnie w rodzinach produkcyjnych, bo w ogóle ja staram się m, niewiele leczyć, natomiast... E, e, kiedy mam rodzinę produkcyjną, i, a zdarza się mi mieć takie, chociaż może to jest szumne pojęcie produkcyjne w porównaniu do jakichś wiecie, dużych befaściorów, to no większość moich rodzin ma przerwę w czerwieniu. I Wtedy jest jakaś jedna dawka zazwyczaj leku, natomiast jeżeli... Mm, mam taką rodzinę, której nie ma, no to zdarzyło mi się stosować w jednym sezonie faktycznie kwas smrówkowy, no bo on e, wiadomo, że jako chyba jedyny w Polsce dostępny lek oddziaływuje też na czerw Pod, e, za sklepem. Za sklepion, tak, tak, tak. tak, tak. Nie jest to lek, powiedziałeś lek. To nie jest lek. Nie, czy nie, ale jest faktycznie, natomiast jest substancją składową w oficjalnie dostępną. Tak, leku. a jeszcze widzisz, teraz mi się przypomniało, znaczy nie jestem pewien, Powiem szczerze, bo zawsze staram się odsłuchiwać nasze, nasze podcasty i, gdy mówiliśmy o, gdy się rozgadaliśmy, jak już Toma nie było, o naszych, o naszych pasiekach, różnych dziwnych, dziwnych wydarzeniach i, i akcjach, wspominałem o, o grzybicy wapiennej u mnie w jednej rodzinie, nie wiem czy pamiętasz naszą rozmowę. My. Oczywiście, że pamiętam, mam dobrą pamięć do szczegółów. Okej, okay. tak. I nie wiem, czy pamiętasz szczegół, znaczy, tak mi się wydaje. W tej chwili może wymyślam, może po prostu jestem przewrażliwiony, ale gdy, gdy wspominałem o tym, jak się tego pozbyłem, oczywiście poza wymianą matki, e, wydaje mi się, że wtedy powiedziałem, że kwas ymm, szczawiowy pomógł. Oczywiście nie chodziło mi tak o kwas... Tak powiedziałeś, a ja cię nawet dopytałem, skąd to wiesz, okay, a ty dobrze. powiedziałeś, to, że to, zrobiłeś to, szybki ryszerz to w internecie i nie jesteś nie, pewien, ale ktoś tak napisał. To, to był absolutny... Bo stuję w tej chwili i przepraszam, to był absolutny babol, jakaś pomroczność jasna. Nie wiem, z czego to wynikało. Także... Z du... Tak z długości prawdopodobnie rozmawiali. Z długości, z, z długości trwania nagrania. Tak, prawdopodobnie. tak, tak. Prawdopodobnie tak. Także, także skoro, skoro mnie teraz utwierdzasz w tym, że jednak powiedziałem o, o szczawiowym, to nie. Chodziło oczywiście ale o czas mrówkowy. co do tego powiedziałeś, że to nie jest lekiem, no to poróżmy ten temat. Moim zdaniem, no... Przepraszam bardzo, ale jeżeli e, substancja czynna jest stosowana do tępienia dręcza pszczelego, to jest pestycydem, a więc jest lekiem. Czy to oficjalnie, czy tak się oficjalnie jest w rejestrze, czy nie, to jest inna para kaloszy, ale używana jest jako lek, więc jest lekiem. To tak jakby, no nie wiem, teraz nie przychodzi mi do głowy, no ale realnie tak ją się stosuje. I tutaj przyznam, że jestem ciekawy, bo na ten temat chyba nie są jednoznaczne opinie i jeśli kiedykolwiek będę rozmawiał z panem profesorem Pawłem Horbińskim, o czego go już teraz zapraszam, jeśli na przykład słuchałby tego odcinka do Radio Waroza, to oczywiście zadam pewnie to pytanie, no jak jest właśnie z legalnością tego typu kwasach, kwasach i innych środkach, nie w oficjalnie dostępnych lekach, które mogą być wydawane na receptę. Okej, okay. no jest to... Znaczy... Czy nie, bo ja mówiłem, mówiąc, to jest, że nie jest lekiem, no jakby odnosiłem się tutaj do. Do. do, do, do, do właśnie. Do, do listy leków. To jest tak jak. Y, tak jak. Y, wiesz, tak jak mówimy o, wiesz, o. No ale pytanie moje jest, czy bo. Y, po, nie słuchałeś chyba jeszcze odcinka z panią dr Gajdom i magister Ewomazu, Nie, nie Które się. powiedziały, no, że te środki są po prostu już są używane jako leki, no to nielegalnie są używane. Okej, okay, Okej. Okay. No, może i. W świetle prawa może i tak. No, sup, no bo suplement to jest konkretna rzecz. Suplement to jest na przykład kofelina, mhm. którą Tom używa. No tak, ale no czyli, dobra, okej, okay, okej, no to... Ja tutaj nie jestem prawodawcą. Z tego co wiem, istnie, y, istnieją y, pani też, dr Gajla to, to wtedy powiedziała, istnieją dwie ustawy, które troszeczkę sobie przeczą. Okej. Okay. Więc też, a propos, do tego, co mówiliśmy na początku, też w tej materii jest jakiś tam lekki burdel. Mm -hmm. Natomiast Czy, praktyka. Mm -hmm. Znaczy wiesz co, bo jakby tutaj bo jeśli, o ile jeśli chodzi o kwas mrówkowy, no to, to jakby tu kwas mrówkowy, z tego, co kojarzę, nie ma w Polsce, na polskim rynku produktu. Jest. Tak? Tak jest. Okej, okay, już ci sprawdzam i mianowicie... Yy, przynajmniej ta lista dotyczy, że yy, wyraźnie mówię zeszłego roku, czyli 2020 roku. Może coś się zmieniło w tym roku, ale pewnie, na pewno nie jakoś drastycznie ta lista. Może coś doszło. Mm. Jest sub yy, substancja aktywna Formic Acid, Varomet. Pro yy, podmiot odpowiedzialny Bivital. Tom, powiedz coś. Ja się zgadzam, to co, co chcę ci powiedzieć. Ale zgadzasz się z tym, że to nie jest, nie, one, te produkty nie są lekiem? Zgadzasz się z tym, że... Znaczy, w ogóle nie powiedziałeś, czy korzystasz z kwasu znaczy, ruchowego? To jest, to jest taka, taka w Polsce no, dziwna sytuacja z tymi pszczołami. Z jednej strony mamy pszczoły, jeżeli pozyskujemy miód i, i produkty pszczele i sprzedajemy, to, to obowiązują nas ustawy o lekach i innych rzeczach, a jeżeli mamy y, pszczoły, które lubimy słuchać ich bzykania i nie pozyskujemy miodu i nie sprzedajemy tego miodu dalej, tak? To możemy tam sobie lać co chcemy od, y, od antybiotyków po, po nie wiem, cokolwiek co, co, co, co lubimy, tak? Także tutaj to, to prawo y, no tak jest y, może nieskomplikowane, ale to tr trzeba, trzeba przyjąć po prostu co chcemy z pszczołami robić. Bo albo to jest zwierzę gospodarskie, albo to jest no, po prostu jakaś swego rodzaju hobby, czy, czy, czy działanie mające na celu no, przyjemności wizualne tylko i wyłącznie, a nie pozyskiwanie, pozyskiwanie miodu. I tutaj czy użycie kwasu, mówię, czy innych środków to nie podlega, nie podlega regulacjom, bo, bo produktu nie wprowadzamy na rynek. Tak? Czyli, czyli nas wszystkie regulacje, jakie są, nie obowiązują. E, I to jest, to jest skomplikowane bo, no, do wytłumaczenia. Natomiast no, kwas szawiowy, a nie kwas... Y, mrówkowy nie są lekami i stosowanie, w ogóle leczenie zwierząt gospodarskich powinno być pod nadzorem lekarza weterynarii, tylko że pszczoła jest zwierzęciem gospodarskim według polskiego prawa w momencie, kiedy zaczynamy pozyskiwać i, i wprowadzać do obrotu, niekoniecznie sprzedaży, ale do obrotu produkty pszczele, produkty z ula. I to jest to jest takie komplikujące troszeczkę. Nie jeżeli... jestem przekonany, czy tak jest, a dlatego, jedna, dlatego że jednak... o tym wprowadzaniu produktów na rynek, w tym samych pszczół, jest powiedziane w ustawie o e, zwalczaniu chorób z urzędu, czyli w tym momencie głównie z gnilca. E, no i bo tam jest też choroba roztoczowa, ale to pominmy, bo nie słyszałem, żeby ktoś ostatnio miał, dlatego, wiecie dlaczego, dlatego, że to jest dużo mniejsze stworzonko niż dręcz i... Te same, zresztą na początku nadręcza były te same pestycydy stosowane więc tam to stworzone po prostu nie ma szans się rozwinąć. E, więc jakby nie ma z tym problemu, no dobrze, ale wraca, e, kończąc off-topa, moim zdaniem to jest w tej ustawie wymienione także ta ustawa... Nie tutaj nie robi kryterium, że w momencie kiedy nie wprowadzasz na rynek, to nie jest to zwierzę gospodarcze, tylko nie masz obowiązku wtedy zgłaszania. Ale to też ten obowiązek, ten brak obowiązku nie wynika z powiedzenia wprost, tylko w tym, że z warunku. Bo, a, a z warunku i z tradycji, przynajmniej w naszej części kulturowej, prawnej, że nic co nie jest zakazane, jest, że wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone, tak? Może tak, natomiast no ja uważam, że tutaj mam rację i, i, i, akurat, i akurat w momencie, kiedy pszczoły trzymasz, aby trzymać, to i lubisz patrzeć, jak wylatują, to jest na poziomie hodowli pasikoników, czy karaluszków i w ogóle to nie dotyczy, pod żadne, nie podlega pod żadne ustawy, czy. No. Znaczy nie masz, nie musisz rzeczywiście tej pasiekli zgłosić. Moim zdaniem to rozróżnienie wprowadzania na rynek jest tylko w tej ustawie o, o zwalczaniu chorób zakaźnych. Natomiast, No faktycznie, natomiast pytanie, czy... To jest pytanie, proszę bardzo, no nie wiem, że zadaj je tą, wiesz, do tego odcinka Q&A, z chętnie, natomiast też mnie to ciekawi, czy w, czy w takim razie, skoro hobbysta, prawdziwy właśnie, który, który nie pozyskuje, nie wprowadza produktów na rynek, czy... Hmm, czy w takim razie ma też obowiązek jak, y, zgłosić y, objawy z Nilca? Bo wydaje mi się, że będzie odpowiedź stwierdząca. Nie, objawy z Nilca może, tylko y, y, widzisz tutaj, kwestia jest stosowania. Y... Środków, które no, nie są dopuszczone albo są dopuszczone z przepisu weterynarza. Tak, zobacz, ale ja z, rozmawiam z, o z... tym, co mówiłeś odnośnie tego podziału, bo jeżeli ma obowiązek zgłosić zgnica, no to już nie jest to e, obserwacja pasikoników, bo nie ma, nie ma mowy, mm, załóżmy e, to, co można trzymać w formikarium, e, na przykład, e, no, hurtnicę czarną. Tą typową mrówkę, która pod płytami chodnikowymi często tworzy kolonie. Nie mam żadnego obowiązku zgłaszać jakiekolwiek je choroby, prawda? Zobacz, sytuację masz, no to choroby może tak, ale, ale tutaj, tutaj chodziło mi bardziej o leki, wiesz, nie o zgłaszanie choroby. Masz podobną sytuację z drobim. Drób, jeżeli chcesz leczyć, podać antybiotyki, to powinien wypisać to weterynarz na co ty chcesz otrzymać antybiotyk i wpisać do księgi czy tam książki leczenia. Natomiast jeżeli leczysz gołębie na własny użytek, no to wytrenerz tego nie sprawdza. Idziesz do sklepu i po prostu kupujesz leki, jakie chcesz dowolne antybiotyki to są dostępne w praktycznie każdym sklepie dla gołębiarzy, tak? Natomiast zastosowanie tego dla niosek czy, czy drobiu rzeźnego, no to już jest obwarowane przepisami. Wynika to z, produ z produkowania, jak, jak rozumiem, z jedzenia dla, dla, dla ludzi, jedzenia, tak? Tak, żywności. Chociaż gołębie, chociaż gołębie jaja. Same, no to same gołębie, gołębie, gołębie też są smaczne. Próbowałem są... jaja, jaja przepiórcze, a o jaja ja, gęsie, poezja po prostu. Nie. Wiem, ja ja mam, mam kacze i mam przepiórcze. No kacze też genialne. Dwa razy więcej mhm. tłuszczu w żółtku. A, bo tu, skoro jesteś na keto, no to jaja ja kacze... Z, idealne. Z, z, do... Idealne, nie? Mam sześć kaczuszek. No, a nie odpowiedziałeś na pytanie, Tom, bo, bo odpowiedział kwas mrówkowy. Stosujesz, stosowałeś? Stosowałem, już nie stosuję. Znaczy, wiecie co, on jest... Y... Pamiętam Twoje filmy na YouTubie. Nie, nie, on jest, jest skuteczny, jest, jest cholernie skuteczny. Tylko problem z kwasem rówkowym jest taki, że e, jest mało selektywny i podanie go w różnych temperaturach może, może powodować i często powoduje e, zamieranie czerwiu, szczególnie czerwiu przed wygryzieniem, tak, na wygryzieniu. Ten czerw się po prostu, po prostu dusi. Też e, świetnie sterylizuje matki to jest też minus, tak? i poza tym, no, nie jest aż tak skuteczny, jak, jak, się mówi, tak? Bo to pod za sklepem może działa, pod mleczkiem pszczelim już nie, nie działa. I często waroza się chował w te mleczko pszczele i tu już kwas mrówkowy, mrówkowy nie działa. Jednocześnie powoduje, no, gigantyczny stres. Także to, to trzeba, trzeba jakoś tam, no, wybierać. Natomiast uważam, że dla wielu pszczelarzy jest, no, skutecznym rozwiązaniem. Dlatego warte. mam wątpliwości, czy można, znaczy ja rozumiem, że tak oficjalnie jest używany jako suplement, ale czy realnie on jest suplementem, bo suplementy raczej nie charakteryzują się właśnie takimi właściwościami. no raczej tak się przyjmuje, na które trzeba bardzo dobrze uważać. No i działają jak, jak, jak po prostu, no właśnie warrocyt, no. A, akarycydy, yy, tak, jako akarycydy, ale to można wykorzystać do zakwaszania środowiska ula. No, dobrze, no i... ale to w mniejszej, no tak samo w miodzie występuje, ale w mniejszym stężeniu, no. Pytanie, do czego co używam? No bo, jeżeli możesz, no, no, bo to jest ta różnica. Używasz kofeinę, tak? Do pobudzania pszczół. W odpowiednim stężeniu działa na nie, bo jest zawarta też w nektarze. Natomiast, nie wiem, natomiast oczywiście dla pszczół jest na pewno istnieje dla kofeiny dawka śmiertelna kofeina jest w ogóle, dla kiedyś używana była też jako pestycyd na polach uprawnych, nie stosowana przez brak selektywności właśnie na owady między innymi. I nie pamiętam jaka, ale do, na przykład bar, bardzo ma, e, wysoka, czyli e, nie, bardzo niska, znaczy jest dawka śmiertelna dla konia, czyli konne są bardzo czułe i teraz no jeżeli zastosowałbyś konkretną dawkę kofeiny, no to ona wrę no też by stała substancją już niebezpieczną dla pszu, prawda? Więc to zależy, yy, jako, jakie stężenie i jaką dawkę stosujesz, prawda? No dokładnie. A jeżeli uznasz to jako lek, no to musisz określić, jakie są stężenia tam śmiertelne, czy te yy, dawka, dawka śmiertelna to samo. No, z, z, ty mówisz, z kwasem mrówkowym lek jest, no Varomet zawiera niewielką ilość kwasu mrówkowego. Jak tam spojrzysz, tam jest kwas szczawiowy, propolis, jakieś wyciągi, natomiast tam mrówkowy to jest yy, w pół procenta czy coś w tym rodzaju, już nie pamiętam tej ulotki. Także tam jest. <słysy> już ci mówię, nie... <słysy> bo nawet mam tę tabelę przed sobą. W yy, 5 mg. 555 ml. No to o czym no mówimy? Tak. Poniżej procenta. Po, po, pomijalna ilość w zasadzie. Tak, tam jest, tam jest dodane. Natomiast kwas, no kwas mrówkowy jest... Problemem jest jego bardzo wysoka aktywność tak no, różnych tematów. Nie wiem, czy kojarzycie ten mój artykuł, czy spojrzeliście na niego, w który konsultowałem i tworzyłem go z panią toksykolog z Wydziału Biologii odnośnie przelarska chemia i pestycydy na mojej stronie. No to tam właśnie wskazuje na hazard ratio, czyli współczynnik zagrożenia, który wylicza się z dawki śmiertelnej i dawki terapeutycznej, czyli takiej, która jeszcze która jeszcze lecze, już, już, już zabija mm -hmm. dręcza, czy uszkadza go, a jeszcze wciąż nie szkodzi, niewiele, szko niewiele szko szkodzi pszczołom, mm -hmm. no to tam współczynnik zagrożenia kwasu mrówkowego nie był na przykład mniejszy niż y y tego... Y y no innych na przykład akarycydów, tak? Y uznan. Y opartych o substancje sztuczne. W związku z tym nie do końca jestem na przykład zwolennikiem i to, taka była moja teza, w, tego, w tym artykule, nie do końca jestem zwolennikiem podziału na twardą chemię i lekką chemię, bo może się komuś wydawać właśnie, że, no, że to jest taka substancja, że może jakby nie tak, że może nie uważać, tak? Albo, być bardziej, mniej skupiony, mniej, bardziej liberalny tutaj, no nie no nie, i to nawet w przypadku chyba kwasu mrówkowego o ile ja się orientuję to nawet trzeba być dość mocno precyzyjnym nawet co do temperatury, wilgotności i takie tam bajery, tak? potwierdzasz? Tom? tak, to jest dość dynamiczny, tak. dość dynamiczny kwas niestabilny, Dokładnie. że tak powiem można wiesz tej szybkiej ewaporacji stosować, to ja tam stosowałem fajnie to działa, ale to też mówię trzeba za duże straty są po prostu są metody prostsze zwalczania warozy ja akurat nie jestem nastawiony tak, wiesz, pro-eko i rozdzielania amitraza zła, a, czy tam taufluwalina zły, a, a lepsza, lepszy kwas, także to... No, skoro już tak o tym mówimy, znaczy ja w ogóle, tutaj jest dużo mitologii na przykład. No, jeżeli stosujemy kwas murkowy jako lek, no to, to, to jest w tym momencie warocyt, a, a idziemy w hierarchię nazywania substancji coraz bardziej ogólne, akarycyt, a pescycyt. Tak. Nawet mydło jest wirus e, wirusocydem, jeżeli stosujemy je na SARS-CoV-2. E, no tak, no no, tak, no, tak no, antybiotyki są ba bakteriocydami, także stosujmy, nie róbmy z nazw ani diabłów, ani świętości, tylko po prostu stosujmy je racjonalnie, wtedy kiedy musimy. I tyle. W odpowiednich dawkach i taka też była teza tamtego artykułu. A druga sprawa to te właśnie lekkie, mocne, sztuczne, no, naturalne. To jak, nie muszę wam chyba mówić, że da, y, truciznę, czyli dawka, paracelsius, więc y, no po prostu nieważne, czy, jakie co jest pochodzenie, z, zastosujemy substancje ze skóry ża pewnych tych liściołazów, które są kuzynkami żab, które żyją w Ameryce Południowej, no to skutek będzie dużo bardziej drastyczny niż po jakichś tam syntetycznych substancjach i mm, przypadku a i w ogóle kwas mrówkowy to jest substancja syntetyczna jest produkowana w fabryce metodą syntezy chemicznej. Stąd pochodzi ta nazwa. Więc tutaj też, no niestety w tej przelarskiej tutaj branży te z tych terminów nie stosuje się jakby zgodnie z nomenklaturą chemiczną. No. Jeżeli będziemy kwas szawiowy pozyskiwali, z, z, chociaż akurat w szczawiu to są głównie szczawiane, no ale tam jest też mała ilość kwasu szawiowego. Faktycznie metodą ekstrakcji z liści, szczawiu, to wtedy będzie to substancja o pochodzeniu naturalnym. W momencie, kiedy uzyskujemy ją w fabryce, no to jest to substancja syntetyczna. No i tak samo jest z witaminą C. Tą witaminę C, którą łykamy, znaczy jeśli ktoś łyka, no wciąż, bo nie ma potwierdzonych badań, że ona likwiduje przyrzębienie. Jeżeli kupujemy z apteki, no to, to jest substancja syntetyczna. już nie pamiętam, ale ten gość, który opracował metodę syntezy witaminy C, to dostał chyba Nobla, z tego co pamiętam, no bo to jest dużo bardziej tańsza i opłacalna produkcja niż ekstrahowania z jakichś jagód akaj czy coś takiego i tą jakże długą dygresją Kuby chciałbym oznajmić, że zakończyłem omawianie interesujących mnie artykułów w pszczelarstwie jeszcze w pasiece mam tam jedno czy dwa, ale to może jeśli coś macie z pszczelarstwa to dawajcie, a potem przejdziemy do pasieki czy nic was nie zainteresowało? W ogóle czym wy się interesujecie? Zainteresowało mnie to, co od ciebie. Okej. Okay. No to, to już skończyliśmy. To cześć. <grym> Dziękujemy słuchacze za ten przydługi... Przyznaję, słuchajcie, no że umówiliśmy się, że wybieramy dla siebie najbardziej interesujące rzeczy. W tym miesiącu szczególnie mnie zainteresowały artykuły z American Bee Journal co nie znaczy, ale żeby nie było przejrzałem wszystkie czasopisma i przeczytałem M natomiast, American. natomiast no, no, no wiecie co no, M American. drodzy słuchacze też do was to mówię No, 10 godzin by trwał ten odcinek gdybyśmy omawiali i tak e, drodzy słuchacze jest 22 22 od 18:00 gadamy, matek mi się wygryzł ja będę znakował do 3 nocy <laughs> Także proszę docenia, drodzy słuchacze. Przede mną, tutaj... przede mną też dzisiaj długa noc, tak możemy sobie poświęce, poś, Poświęcenie Toma. A co, ty też matki dzisiaj oznaczasz? Nie, nie, nie. Zabawa tam. To nie jesteś taki, żeby po nocy robić z matkami, nie? No, nie, nie, nie. nie ale wiesz co, nie. Drutowanie jakieś tam, wiesz. Woski no węzy, kombinowanie. Drutowane kupuję. Nie, ja a ja, się a, ja, a, ja a ja dlatego, no... Langstro, przechodzę na Langstro 2 trzecie. Wiecie, jak pięknie się tam montuje węzeł? Tak samo jak w Dadancie. W te Dajesz, prac Dajesz pracownikowi i montuję. <śmiech> no nie, no nie mam pracowników. Nie. wiesz co? Powiem ci, Langstro, w ogóle yy, Dadan 230, jak tam. Nie wiem, to, to bez różnic. Chodzi o to, że ta sama ramka. No, lepiej się pracuje. Szczególnie przy hodowli matek to jest w ogóle super, bo masz trzy korpusy do pracy, a nie dwa, jak na Dadancie, tak? I naprawdę się wspaniale na tym pracuje. Będziesz zadowolony. Myślę, że tak. No, szczególnie Zresztą... na, dwie, na dwie, ja pamiętam, że ja mówię o dwie trzecie, a nie trzy czwarte. Także tam jest... No to, to jaka, jaką wysokość masz? 159. No to taki, taki mini, plus Łysonia. No nie no, bez przesady. No Raczej tak. nie, nie no, większa. Wysokościo... Wysokościowo, wysokościowo tak. Wysokościowo większy. A, wysokościowo, tak, tak. No tam są szerszy, wiadomo, to jak najstrot. No właśnie się zastanawiam, jak te, yy, pamiętaj, że ja mam te, te, te wiesz, dzikusy, które nie tworzą takiej dużej rodziny, ale zastanawiam się jak to będzie, czy będę, ją trzy, czy będę trzymał na dwóch korpusach, raczej gniazdo, czy na trzech korpusach. No bo na Jaksor czwarte to... w Polsce się chyba hmm. zwyczajowo trzyma na dwóch, prawda? Tak, tylko pomyśl na to, bo to będzie warszawska poszerzana na wysokość, jak tam połączysz mniej więcej gdzieś czy, czy 450 mm w górę. E, pomyśl nad, e, jedna trzecia dadanta. Widziałem takie ukraińskie rozwiązania, gdzie jest jedna trzecia dadanta, ale, znaczy, to jest ramka warszawska, u nich ta ukraińska, jakby na pół przedzielona, tylko pionowo, wiesz, albo dadant tak, te, tam, oni też tak dzielą, ale takie bardzo, bardzo wysokie, właśnie wąskie ramki i tych ramek niedużo jest i pszczoły pięknie zimują. Szczególnie dzikusy spróbować? Życia mi nie starczy, żeby spróbować różne systemy. Mam warszawski zwykły, który jest fajny, ale ma swoje duże wady, a ja nie lubię drutować i, i zostawiam sobie może dwa te warszawskie zwykłe i przechodzę na, na dwie trzecie, no i wiesz, wiadomo, że mógłbym kombinować. Już po wielu myśleniach zdecydowałem się na to, choćby dlatego, że są w Polsce już dostępne ule, łatwo do tego, są wszystkie akcesoria do tego, a ja nie jestem jakąś złotą rączką tutaj solarską i wolę gadać niż y, ucinać sobie palce ewentualnie, wolę gadać w podcaście i na tym się koncentrować y, niż na spędzaniu tygodnia y, męcząc się <grywki> z jakimiś tego typu urządzeniami i y, y, y, co jeszcze chciałem powiedzieć? A, no i przede wszystkim ta wysokość... Yy, robią po prostu gotowe ramki już z tymi rowkami, tak? Że węze się wkłada, a przede wszystkim są dostępne w Polsce już plastikowe węze, a, yy, a, a zamierzam zobaczyć. Postanowiłem sobie zaeksperymentować z tą węzą, więc jakby też się dostosowałem do systemu, który jest aktualnie już dostępny. Także... Z jednej strony jestem archaiczny, a z drugiej strony super nowoczesny, bo chyba w Polsce plastikowa węza jeszcze nie jest. Jest używana za, za, za, za, za, za dużo. element bardzo progresywny, co? No bo nie jest bo jako... ją ciężko wytopić. Ją ciężko wytopić, trzeba wyższej temperatury. Czy w ogóle plastikowa cała ramka, nie? No tak jak w Ameryce, wiecie, nie? Bardzo, wygląda super. Chociaż jeszcze ja ani jednej nie wsadziłem do ulu. Nie wiem, nic nie mówię. Po, jak przetestuję, to się wypowiem. No ale w Ameryce szeroko jest stosowane, nie? W Ameryce dużo głupich rzeczy robią, także wiesz. No na przykład jeżdżą do Afryki i mówią im, jak mają, wiesz, gospodarować. No właśnie. To fakt. Nie, no. Do nas przyjechali i w, w ten, da... ten sposób, kurczę, Kuba, który ma dzikusy, będzie miał teraz plastikowe ramki. No, no. Ale prawda, jakie będą oryginalne? Zep, Natomiast złe zachód po prostu. Znaczy, ale już przecież przed wojną e, e, interesowano się amerykańskim przelasem. Nie pamiętam teraz nazwiska e, autora takiej książki, już Langstroty opisywał przed wojną. E, jest taka książka. Nie pamiętam teraz, ale bardzo fajna literatura. Ci langsotowcy polscy często powołują się na tego człowieka. Już przed wojną jakby krytykował nasze systemy i, i pisał, słuchajcie, no jestem daleki oczywiście od tego, żeby wychwalać Amerykanów, znaczy Amerykanów, mają na myśli mm, konkretnie ludzi ze Stanów Zjednoczonych pod niebiosa. Nie no, jak wszędzie podchodzę do tego, zauważając plusy i minusy, ale czytując bareje, wiecie, chodzi o to, żeby też... Plusy nie te przysponiły przy... nam minusów, tak jest. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, i ja znowu brutalnie sprowadzę nas na ziemię. E... Tak, bo ty nie czy wiem, zauważyłeś, ale e, że ty pełnisz taką funkcję w naszym podcaście. Za to mi płacą. Dobra, to skoro Wy nie chcecie nic, nie, nie mówić czegokolwiek o pszczelarstwie, o tym co się tam znajduje, to może przejdźmy do pasieki. Czy w pasiece Was coś zainteresowało, czy jednak też nie? No to dawaj. Bo ja mam jeden, ale to jakby chciałbym go na końcu króciutko omówić. To prawno, no tak prawno dyskusja, potem 12. Przejdziemy do, do współczesnych problematyk rząd, bujających na naszych grupach pszczedarskich. Więc Dobrze, to... no to szczególnie mnie zainteresował mm, artykuł y, wymienianych już dzisiaj przemiłych pań, które, pozdrawiam, jeśli akurat się tak zdarzyło, że y, kiedyś y, będą tego słuchały, czyli y, y, panią Ewę Mazur i panią Annę Gajdę, które napisały artykuł. Zresztą ten artykuł no, w sumie bardzo przypomina też skrót ty, tej, tych badań ankietowych, który ukazał się w konferencji z Puław. No w każdym razie tutaj pozwoliły też sobie na opinię poza stwierdzeniami faktów. No i to może przypomnę, że według badań ankietowych, które przypomnę są też anonimowe. I o to też w sumie pytałem właśnie w swoim podcaście, no bo jak gdyby nie były anonimowe, no to który przelazby się chciał przyznawać do dużych strat na przykład, nie? To by przypominało badania nieanonimowe, dietetyczne, które wiecie ile są warte, nie? I co się okazało? Jeżeli chodzi o uży używane leki, no to zdecydowanie tabletka z amitrazem do odymiania gra tutaj pierwszą rolę, jeśli chodzi o popularność, a zaraz za nią, co ciekawe, jest wycinanie trucowego. I później jest amitras w packach, no czyli amitras i wyczynanie czerwiu, w to wierzą najczęściej pszczelarze, skuteczność tych metod. No i dalej inne metody, które zdecydowanie mają mniejszą popularność, czyli kwas czerwiowy. A propos to, co rozmawialiśmy, no kwas morówkowy też jest stosowany, jednak daleko mu do popularności amitrazy, wciąż jeżeli chodzi o mój, mój komentarz tutaj o tym nie ma wspomniane, bo jest, jest wspomniane i to jest rzeczywiście mm, taka ciekawostka, która, którą też czytałem w innych badaniach, że pomimo powiedzmy pewnej niepopularności w internecie przy, przez część środowiska tych leków, ale jak widać, to niekoniecznie się przekłada na, na, na ją popularną, więc może to są, no nie wiem, takie osoby, które po prostu lubią dużo pisać, to jednak wciąż te leki mają potwierdzone swoje działanie, i a ich a z, y, ich y, odporność, na przykład, którą y, Waroła y, tutaj no, na nią nabywa. Jest dyskusyjna i to też według badań na przykład amerykańskich zależy od regionu, i tutaj no panie po prostu wręcz piszą właśnie, że wciąż jednak y, jest ta y, ten lek skuteczny. Mm -hmm. Przepraszam, mm -hmm. przepraszam, tak? przerwę ci tutaj a propos y, tych, y, tych badań, kiedy jest to. Mnie akurat tutaj, bo przerwałem ci dlatego, bo chciałeś przejść pewnie dalej, a tutaj jeszcze odnośnie metod leczenia i leków zdziwiło że w, w, tej, w tym zestawieniu, czyli w tych badaniach ankietowych, pojawili, pojawili się pszczelarze, którzy... No i jakby było ich na, tylu, na tyle wielu, że co prawda na szarym końcu tej listy metod leczenia, ale jednak się pojawiła hipertermia, czyli podgrzewanie, podgrzewanie rodzin, podgrzewanie uli jako metoda zwalczania warozy. Przyznam szczerze, jakoś nie spotkałem się z wieloma materiałami w Polsce tego doty doty doty dotyczącymi. Co choć co prawda co jakiś czas się pojawiają jakieś pytania na grupach pszczelarskich, ale jakoś tak się z tym zbyt mocno nie spotkałem. Nie wiem, czy wy się spotkaliście. I tu mnie zaskoczyło, że się pojawiło. E tak jest to ciekawostka, może, bo to jest na wschodzie popularne, więc może to ci pszczelarze na przykład, którzy graniczą y z naszymi sąsiadami ze wschodu. Być może chętnie słyszą. ale pamiętajmy, że to, jest, to nie jest metoda wyłączna. A czyli jeżeli ktoś napisał hipertermia, to nie znaczy, że stosuje też amitrazy. I tak samo no, prawie nikt nie stosuje wycinania czerwiu jako wyłącza metoda. A w ogóle tutaj panie m, autorki wspomniały o tym, że amitraz no jednak cały czas działa, w związku z tym nie jest tutaj to dziwne, natomiast chętnie. Natomiast nic nie wspomniały o tym, czy metoda wycinania czerwiu trutowego działa. Przyznam, że to jest kontrowersyjne i chciałbym wreszcie jakieś stanowisko usłyszeć w tej sprawie. A nawet jeśli ono nie jest jednoznaczne, to bardzo proste, natomiast... Chętnie, chętnie, bym kiedyś na temat jakieś dowody e, do, dowiedział się, czy są. Sam tego jeszcze nie studiowałem, no nie mogę wszystkiego studiować, przecież. Natomiast no, sam tego nie robię, przyznam. E, chołubię tutaj trudnie i. I zresztą niech tutaj też zapłodniają matki, które tutaj mi się wygryzają, więc no ja akurat tego nie stosuję, natomiast chciałbym się dowiedzieć, czy to rzeczywiście jest skuteczne, czy nie jest skuteczne. Tak jak jest stosowane przez sprzelaży, bo o tym tutaj mówimy. Natomiast no to, to, to, co też jest ważne, to tutaj panie podkreślałem, to, że jednak wciąż bardzo duży odsetek pszczelarzy nieprawidłowo stosuje leki w Polsce. To już o tym trochę mówiliśmy przy okazji kwasu morfego i przy amitrazie oczywiście też. No i Jest to jakiś pewien duży problem w Polsce. Takie są też wnioski e, pań autorek z tego. Mm, natomiast co do strat rodzin, to było ich e, e, było ich tutaj e, znaczy to jest zawsze e, z, e, z rocznym opóźnieniem, czyli mówimy o zimowili e, 2019-2020. Mm, było tego 13, no niecałe 14%, niecałe więcej niż w poprzednim roku, ale tak jak już mówiłem na naszym chyba pierwszym odcinku, że to jest w sumie, utrzymuje się gdzieś mniej więcej podobnej tendencji tam od ponad 10 lat, a ogólnie średnia chyba była niecałe 16%, no i yy, jest taki tam mantra, że akceptowalna procent to jest 10%, no czyli tutaj panie mówią, że to było dużo, bo jest powyżej akceptowalnej ilości, no tylko, że ja z kolei zadaję pytanie, no to już jest kwestia opinii, ja z kolei zadaję, to jest 4%, niecałe 4% na tym. czy to jest dużo, no dużo dla mnie to jest 40, 50. Okej, okay, rozumiem, że to jest nieakceptowalne przez większość pszczelarzy, natomiast jakie zadaję filozoficzne pytanie, czy to jest jakaś wielka tragedia? W końcu pszczoły są naturalnie owadami, które raczej idą w strategię R, czyli produkują dużo więcej potomstwa niż zdolne przeżyć. To nie znaczy, że oczywiście, żeby nie było, że pszczelarze nie mogą dążyć do, do zmniejszenia, natomiast pojawia wraz z określeniami Takimi jak dużo, bardzo pojawiają się też oczywiście w obiegu przelaskim informacje emocjonalne, znaczy określenia emocjonalne, typu straszne wymieranie i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi? A co do, negaty, nega, co do pewnych korelacji z, z tą śmiertelnością, to pojawiają się takie ciekawostki, że negatywny wpływ na wysokość ogólnych strat w pasiekach odnotowali pszczelarze korzystający z rzepaku, spadzi i kukurydzy. Co do spadzi, to jest to dla mnie dosyć jasne, bo to już od dawna się o tym mówi, na kukurydza i, i, i rzepak. Może chodzi właśnie o zawartość pestycydów w pyłkach. Co? Był, był też taki artykuł właśnie w American Bee Journal, pod, podsumowujący 7 lat badań pyłków, właśnie, pierzgi, i pozostałości pestycydów. I okazało się, że najwięcej pestycydów było oczywiście w pierwszej z akarycydów, czyli takich, którzy sami pszczelarze tam dokładają, ale w tym właśnie pozostałość, ten DMPF chyba, jeden z metabolitów amitrazy, było najwięcej z kumafosu i jeszcze jedne jeszcze nie pamiętam jeszcze jednego pestycydu, akarycydu, natomiast e, też e, no, były oczywiście z upraw, ale w mniejszej ilości, ale też były, no więc i, i oczywiście to wszystko ma wpływ też na, na przeżywalność i odporność pszczół. Także takie, takie, takie po prostu ciekawostki, z których można budować sobie różne wnioski. A i co jeszcze mnie zaciekawiło, już drugi rozrzędu nie wykazano negatywnego wpływu pożytków jesiennych na przykład na Włoci, na Zimowle I zostawiam to z badania, ze skrótem badań, który, choćby, który zrobiłem choćby do pszczelarstwa odnośnie... Yy, yy. Z naukowców, naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, między innymi pani doktor Lendy, tu, gdzie ich na badaniach klateczkowych wyszło, że pszczoły jednak miały, krócej żyły na miodzie nawociowym. Natomiast oczywiście nawo badań klateczkowych nie można przykładać wprost na badania z rodzin, więc tutaj wychodzi pewna niekonsekwencja, więc jest to tym bardziej ciekawe dla naukowców do zbadania przyszłości, więc tutaj próbuję ich podkręcić, żeby to badali. I tyle. OK. Ciekawe podsumowanie. Ale tu no, nie, ma z czym, nie ma z czym dyskutować. tak? Jakby tutaj to do, dość oczywiste mówię. No mnie, mnie tutaj zaskoczył, zaskoczyła ta e, hipertermia. E, I oczywiście zgadzam się, że no, jedna z kilku pewnie metod, tak samo jak na czerwiu, choć pewnie są tacy szaleńcy, którzy tylko na na czerwiu bazują. Ale zdziwiło No tak, tak to wydaje. jestem ciekawy. Proszę bardzo, że się ktoś nas słuchał i tylko to robi, żeby dał znać w komentarzu. I oczywiście nie osoby, które przelażą pierwszy rok dopiero drugi rok, trzeci i stosują. W no i, i przez ten okres się... stosują tylko tę metody tak? Tak. Myślę, że najlepiej by Jeżeli było są. porozmawiać z takimi właśnie, którzy, tak jak powiedziałeś, trzeci, najlepiej jeszcze czwarty rok, bo to zazwyczaj jest tak właśnie u początkujących przeszelarzy, że jeszcze pierwszy, przy, przy, przy, przy dużej ilości błędów, w rok oczywiście te pszczoły przetrwają, drugi rok przetrwają, ale już trzeciego i czwartego już się robią, robią schody przy, przy, przy wielu... Znaczy... Chętnie bym zobaczył, bo z tą metodą są duże problemy. Po pierwsze, ciemne, jasne place, po drugie, no, nie są nas to produkowane. Jak, jak, jak, będzie lipiec, to po prostu cała, cały ten dręcz trutni no w końcu przejdzie na robotnicę, no bo przecież dalej chce żyć, roznażać się, nie? Więc widzę, tu, widzę tutaj. No i naprawdę nigdy nie widziałem jeszcze jasnych badań, które by stwierdzały. Że była jakaś grupa, która miała to robione, i tam porażenie było mniej. Nie wiem, czy ty tam widziałeś takie badania? Nie. No właśnie, więc kurczę, aż chcę się komentować, no bo to jest druga metoda, która jest wymieniana jako stosowana w Polsce. No to Jeżeli coś stosujemy, bez sensu. Znaczy, to... Wiesz co, tam chyba skala badań nie była duża, tak? I tak mi się znaczy, wydaje. Znaczy ty, ty, tych ankietowych tutaj? Tak. Nie, no to tych jest duża, no to z całej Polski, bo mogą... Nie wiem, czy tu, y, czy tu akurat w tym artykule jest ilość osób, które wzięła udział, ale wydaje mi się, że tutaj sporo osób bierze. Mówisz, wycinanie czerwiu to. Chyba, że wiesz, y, Ale pamiętaj, może. że to nie jest jako jedyna metoda. Jeżeli ktoś odymia stosuje kwas mrówkowy i wycina czerw trutowy, to też to napisał w ankiecie. Jasne, jasne. Chodzi o to tylko, że. Bo funkcjonuje przekonanie, no chyba dość powszechne, że. Wycinanie trutowego przyczynia się do zdrowia rodzin przeli w kontekście porażenia dręczem. Przyczynia się do większej produkcji trutni. Hmm. No, tak, bo, no tak, ale jeżeli ktoś jest uparty i wycina non-stop, no to ta rodzina no nigdy, jednak nie naprodukuje nigdy tych trutni, aż w końcu będzie się, lipiec, sierpień już nie będzie się chciało, tak? No tak. Natomiast pytanie no tak, jeżeli... Po, też hoduje matki, chowa matki, no to... To najwyżej te matki się po prostu zapłodnią, no, obcymi trudniami, no. no czy, wiesz, no, ja nie wierzę w metody te hmm. typu ramki pracy i... Przyznam się, że ja też i nie sympatyzuję z nimi, natomiast neutralnie chciałbym się dowiedzieć, nie? No tak. Czyli ty, jak rozumiem, też nie stosujesz, a Emil, to już sobie... Ramki pracy? Tak. Wiesz co, bawiłem się, eksperymentowałem. Jakoś teraz tak nie jestem do nich przekonany. Znaczy, wiesz co, ramka pracy w sumie jakoś tam się sprawdza do tego, żeby zobaczyć, co się dzieje w ulu bez jego, bez grzebania w nim, no ale znowu z drugiej strony ramka węzy na końcu też ci to też ci daje podobny, podobny efekt, bo jak widzisz, że jej nie jadą, znaczy, że coś się tam zaczyna dziać w ulu, tak? Więc no... W dużym uproszeniu i w skrócie. Mhm. Nie chodzi mi teraz o inne zastosowania, tylko konkretnie, czy stosujesz to jako metodę... zwalczania z Warozy? Z, jako tak, jako metodę z wa walki z Warozą, dlatego że wiadomo, że można sobie wymyślić setki zastosowań tak samo do robienia homogenatu trutowego. No to można mieć w Ulu nawet pięć ramek pracy, tak? Wiesz co, to, to, to, to, to, to jest tak jak powiedziałem na początku. Przez moment z tym kombinowałem jakoś, nie wiem nie ma jasnych badań, a ja w tej też nie mam czasu na to, żeby jakieś własne badania prowadzić, szczególnie właśnie porównawcze, żeby, żeby jasno sobie odpowiedzieć, że powiedzmy, nie wiem. No. Bo dla mnie, no, jeśli zmniejszam yy, załóżmy ilość dręcza o 3-5%, no to absolutnie nie ma sensu, tak? Jeśli by to było 30-50%, no to jeszcze jakiś tam sens by miało, tak? Żeby po prostu przez w sezonie ograniczyć ilość dręcza, tak? Ale no nie spotkałem się z takimi badaniami. Ja sam też, no, jakby, nie mam możliwości takich badań, możliwości i czasu takich badań prowadzić. Ale, nie? a dodatkowo sam e, produkujesz matki, tak. czyli też zależy ci to jednak, żebyś miał trudnie w powietrzu. Dokładnie. No, to chyba mamy zamknięte. Czy coś jeszcze Cię zainteresowało? w Okej, okay, no to tak jak już wspomniałem wcześniej, coś, co mnie zainteresowało w pasie, to zawsze znaczy zainteresowało i zwróciło uwagę i myślę, że to zainteresuje wielu wielu pszczelarzy, czyli pieniądze. Pieniądze rozdawane przez nasze kochane władze różnego autoramentu, czyli zmiany w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa na sezon 2020. Ministerstwo Rolnictwa i, Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłało do Komisji Europejskiej zmieniony właśnie krajowy plan, bo co bodajże te plany są chyba co trzy albo 4 lata, czy co roku wysyłane już tak chyba co roku i akceptowane, akceptowane przez przez Komisję Europejską lub nie ewentualnie, ale zazwyczaj są w 100% akceptowane. W tym roku ten plan, który został wysłany ma kilka, ma kilka zmian związanych właśnie też z pieniędzmi, czyli to, że zwiększenie, zwiększenie limitu wsparcia na rodzinę pszczelą ma wynieść 100 zł na rodzinę, nie więcej niż 15 tysięcy, a przy wędrownej pasiece 150 zł na rodzinę, przy czym przy pasiekach powyżej 150 rodzin 200 zł, nie więcej niż 40 zł. 40 to, to są wyższe sumy niż było dotychczas. No i też zmiana doty, dot, dot, dotycząca szkoleń, podniesienie stawki wynagrodzenia prelegentów do 300 zł na godzinę. Myślę, że każdy, każdy kto właśnie takie prelekcji prowadzi, będzie z tego zadowolony i z rzeczy y, takich mniej już y, konkretnych pieniężnie dla y, pszczelarzy to y, tutaj przeczytam fragment. Nowością jaka pojawiła się w KPWP jest środek wsparcia określony jako współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami w zakresie wdrażania stosowanych programów naukowo-badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produkcji pszczelich. Podmiotami prawnymi do składania projektów refundacyjnych w tym obszarze będą jednostki naukowo-badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską. Refundacja ma wynieść 100% kosztów badań, wdrożeń czy innych analiz. Te ostatnie mają dotyczyć pszczelarstwa, rynku miodu czy zmian sektorowych dotyczących produktów pszczelich. Nie wiem jak Was, ale mnie ogólnie cieszy, że naukowcy, którzy będą się pszczołami i pszczelarstwem zajmować, dostaną więcej kasy. To mnie bardziej, powiem szczerze, cieszy niż to, że tam parę złotych więcej na rodzinę pszczelą taki, taki pszczelarz w kole dostanie. To tak nie wiem, czy jakby pewnie większość słuchających nas bardziej ucieszy to właśnie to, że będzie stówka, a nie tam te 70 złotych. Ale no mnie, mnie bardziej cieszy to, że na, nauko, na, na, na, na, na badanie naukowe będzie więcej kasy z tych pieniędzy. Bo myślę, że to jednak gdzieś tam w dalszej perspektywie bardziej się opłaci całemu, całej naszej branży i ogólnie pszczelarstwu. Stosujesz, jak rozumiem, argument utylitarny. Tak jest. Też mnie to cieszy. Okej, okay. dobra. No to jeśli chodzi o pasiekę, to tyle. Ale w sumie dlatego chciałem na, na, na końcu powiedzieć o tej o tej o, o tych zmianach w, w, programie, w programie rynku wsparcia pszczelarstwa, ponieważ kolejna rzecz już taka bieżączka nasza pszczelarska, która się pojawiła, czyli to tak, już widzę Kuba się krzywi. <grych> Nasze, nasze środowisko żyje od kilku dni tym, że PZP wywalczyło tutaj dzielnie, bijąc się, po prostu wróciło starczą z, z walki z ministerstwem i ministerstwo tak broni, znaczy tutaj PZP broniło nas własną piersią i wybroniło i wywalczyło dopłaty do przezimowanych rodzin. Jeszcze termin jest dość chyba krótki deklarowania ilości tych rodzin. Jeszcze nie ma żadnych z tego co ja się orientuję, żadnych precyzyjnych warunków, co, gdzie, jak i tak dalej, ale tutaj czytamy, że to są pieniądze, które jak najbardziej się należą, które są odpowiednie i jest to 20 zł od przezimowanej rodziny dla każdego pszczelarza co o tym sądzicie? Nie no super Chcieliśmy jako, jako Pszczele Wieści podziękować Wszystkim, którzy przyczynili się Do tak dużej dopłaty Szczególnie no, że to dwie dyszki no. Nie paczkę ramek można kupić? Nie Pół kilo węzy, Nie, nawet pół węzy nie można kupić E, Flaszkę taniej wódki. wódki. Nie, nawet chyba nie, bo więcej. No kosztuje. ja już dzisiaj, dlatego się zastanawiałem, mam dwie rodziny, wiesz... Herat, no pan, tak, złożyć ten, papiery, żeby ułożyć, ranko, ułożyć sobie Żeby jedno szybko dorobić, nie? To będę miał więcej. Nie no, dwie rodziny, słuchaj, taką złożysz papier, wiesz, inaczej sobie życie ułożysz. Nie, dwie, ro dwie rodziny, w sensie mam, wiesz, no mam więcej trochę rodzin, ale niewiele, ale jednak... No tak, zrobić jednoramkowce no to... i masz już tych rodzin tak, 15. Tak, 15. No 20 można zrobić. No dokładnie. Rodzin, jedno brakowcy, nie no, ale tak zupełnie, wiecie, bo będziemy sobie teraz tutaj i ironizować. No tak, trochę sobie kpimy. Jakby... No, ja mogę powiedzieć mhm. to samo, co powiedziałem w pierwszym odcinku. Z różnych powodów jestem bardzo sceptyczny. A, przed... A najbardziej do tego, że nie było e, oddolnej, e, konsult... nie, mhm. oddolnych konsultacji społecznych i dyskusji. Okay. Znaczy, A ogólnie... przedstawia się to jako, pro, jako program dla wszystkich. Tak, no. tak, tak. tak brakowało, brakowało sukcesu po tej ciężkiej zimowli i ciężkiej wiośnie, także mamy sukces. Dwie dyszki. Nie, nie wiemy, czy to dla zrzeszonych, czy dla wszystkich. Jeszcze właśnie dla wszystkich tam szczegółów. nawet jest. Akurat tutaj jest jakaś chyba instrukcja, z tego co szybko przeleciałem, ten. ten informacja, że jeżeli ktoś nie jest, no to musi tam sam coś tam zrobić. Nie? Gdzieś tam się zgłosić. i to mieć. No to słuchajcie, mówcie co, na, gdzie, jak. Natomiast no ja faktycznie chcę złożyć, nie ma żadnej informacji, to wiecie. jest do końca czerwca, jakie warunki trzeba spełnić na przezimowane, no bo wiecie jak to jest. No, no nie oszukujmy się na no, rodzinę, można jednostkę u to można szybko. No szybko tak. Czy... Znaczy ja, wiesz co, znaczy pierwsza sprawa, już rozmawialiśmy w którymś odcinku, Dlatego też właśnie jeśli chodzi o te zmiany, bardziej się cieszę z pieniędzy dla naukowców niż, niż pieniędzy dla, mm, dla pszczelarzy, no to takie dotacje moim zdaniem średnio mają sens I, i widzę z tego też... Y Kwota, znaczy, inaczej, teraz pytanie, no jak, jaka kwota byłaby sensowna, tak? Bo moim zdaniem ta kwota jest absolutnie bezsensowna. Trzeba by sobie odpowiedzieć na to pytanie, tak? Jeśli już mówimy, jeśli już uznajemy, że takie pieniądze by się przydały, tak? Więc tutaj ta kwota, trzeba powiedzieć sobie, to wprost jest śmieszna i, i bezsensowna. Znaczy śmieszna jest na jeden, o, ale jeżeli, pomnożysz sobie przez liczbę rodzin, liczbę oficjalnych, bo wiadomo, że nieoficjalna jest dużo większa i która wzrośnie pewnie po tym. No to jako sumaryczna kwota to już jest duża, którą, jak to Tom powiedział w pierwszym odcinku, można przeznaczyć by nie wiem, na cele edukacyjne. Ja sobie wyobrażam na przykład pod, porządny podręcznik, który dla regionalnych instytucji byłby darmowy, a dla przelaża byłby za jakieś y, po dużej ceny. No nie, no ale oczywiście, że tak, tylko teraz no, mówimy 20 zł, mówisz przy, dobrze, tylko że zakładajmy przelaż, który ma 100 uli, tak, no przy 100 rodzinach trzeba jednak zapieprzać, tak, to nie jest, to nie jest hobby. Y i z tych 100 rodzin ma 2000 tysiące Oczywiście, no nie są to jakby, wiecie, no pieniądze, które można sobie wyrzucić, ale z drugiej strony, no jeśli ktoś ma już 100 rodzin i gospodaruje z tymi rodzinami, no to te 2000 tysiące w jego rocznym dochodzie, moim zdaniem, może się mylę, no nie są jakąś znaczącą sumą. No, okej, okay, dobra, można sobie kupić miodarkę, tak? To taką niezbyt, niezbyt rozbudowaną. Tak? No, ale nie, koła. no ten, kto ma sto uli, to nie kupuje mu No ale za no ale właśnie o to chodzi, że wiesz, no nie, ale wiesz, jakby tutaj, no wiesz, bo mówisz, że no przy większej, wiesz, na jeden ul przeliczając to jest śmieszne pieniądze. No, ale nawet na sto uli przeliczając to są śmieszne pieniądze. Biorąc pod uwagę skalę tego już tak? No tak, ale za 2000 to już można sobie na wakacje pojechać, jakieś tam, no do Polski. Gdzie? Więc... gdzie? Do Polski. A, do Polski. No. Do Polski. W Bieszczady i to takie. Nie no, ja akurat, nie, ja akurat, wiecie, lubię nazywać też namiocze i tak dalej, więc... Nie no, dwa tysiące chętnie bym przytulił, no ale ja mówię, mam ta... ta ale wiesz, jakby w tutaj, jest... ale, mając, e, posiadając już sto rodzin, e, te dwa... Jakby tutaj, no zupełnie inna, wiesz, inna skala wchodzi w grę, i, a już mówiąc o kilkuset rodzinach, to to jeszcze inna i te dwa czy trzy tysiące no się, wiesz, jakby zupełnie inaczej wpisują w ten budżet i, i, i, i, i, i są tak samo mało znaczące, jak te dwadzieścia złotych dla tego małego pszczelarza. Moim osobistym Zdaniem, ale tutaj jakby, bo, bo też troszeczkę, bo i tak już długo gadamy, więc tutaj no, suma jaka by była właściwa, no to jest jakby dyskusja dalsza, uznając, że takie pieniądze byłyby, byłyby potrzebne, ale teraz jakby z moim zdaniem płyną zagrożenia z tego, no nagle zwiększy się ilość rodzin, albo deklarowana, albo tak jak powiedziałeś, no z takiego, założymy się... Idę o zakład, że rok do Wiesz roku... Wiesz co, bo, że rok bo, do roku, bo, bo chęci się się... na 120 zł. Przy 120 zł bym stawiał za to krat, na to kratę browaru. Mhm. Natomiast 20, no nie wiem, czy... No to słuchajcie, no to spotkamy się... Nie wiem, się... czy na przykład, no, no przepraszam, jak mhm. ktoś ma 12 uli, to będzie mu się chciało robić za te 20? Wiesz co, to powiem ci tak, dwie, dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że... Znaczy, na pewno możemy się umówić. Spotykamy się za rok, mniej więcej, i zobaczycie rok do roku podskoczy Ale ilość, nie, to tendencja by musiała rodzin. wzrosnąć, bo jeżeli mi powiesz, że wzrośnie liczba rodzin, to i tak wzrastała do tej pory. A nie, no no wzrost to... no jakby, no nie mówimy o wzroście takim, wiesz, tylko mówię, mówię o skokowym wzroście. Zobaczę, że ten wzro wzrost będzie Skoko. moim zdaniem e, skokowy. Z kilku, z, z dwóch względów. Z pierwsze taki, że tak jak mówimy, no zacznie się deklarowanie większej ilości lub lub, lub, lub robienie takich właśnie m, biedaków, jak mówisz jednoramkowców niepodkarmianych, byle tylko sztuka się liczyła. Co jest Kolejnym jakby przyczynkiem do, wiecie, rozprzestrzeniania się chorób i tak dalej, i tak dalej. A druga sprawa, część ludzi, którzy mają, bo zna, sam osobiście znam takie osoby, które mają zadeklarowaną mniejszą ilość, zarejestrowaną mniejszą ilość rodzin, a realnie posiadają sporo większą ilość rodzin, tak? No bo wiecie, no nie oszukujmy się, nawet tacy ciutce więksi amatorzy, no oni zawsze mają te 79 uli, a nie 80, mając na przykład te HD zarejestrowane, tak? I jakimś tak cudem się, cudem się to zdarza, a już mówiąc o takich małych, no to często wiecie, no 10, 10 żeby mieć, żeby był sens, no to 10, 10 rodzin, jak jesteś w kolei, tam chcesz brać dotację, no to 10 rodzin, no więc wszyscy mają 10, 12 rodzin, tak? A realnie na pasie co stoi 40, tak? No i teraz jeśli już są zarejestrowani, już te pieniądze biorą, no to te 20 zł też się ten i Wtedy się może bardziej urealni też ta ilość, ilość rodzin, tak? Więc jakby tutaj, tutaj moim zdaniem z tych, z tych przyczyn wzrośnie ta, ta ilość skokowo, ta ilość ulic, co wcale też... No a i tak, tak jak żartowaliśmy, Kuba, jak rozmawialiśmy o tym na ofie, no a potem, a potem jak już wszyscy się zarejestrują i powiedzą ile rodzin mają lub wymyślą ile rodzin mają, to podateczek na pszczelarzy i od każdej rodziny pszczelej, że polskie, że te po, prze, prze, prywatne pszczoły po państwowym niebie latają i sprawa załatwiona. No, ale to tak już My, pół żartem. Mnie, już szybko powiem, i oddam głos Tomowi, mnie troszeczkę, znaczy to mnie martwi, bo to jest, nie martwi mnie to, bo to jest spodziewana... Do tego, natomiast w tym liście, znaczy nie, w tym stwierdzeniu ministerstwa, w tym komunikacie ministerstwa były powtórzone te rzeczy z listu, które omawialiśmy, które są niezgodne z faktami i... No jest jakiś temat pod rozwagę, czyli ktoś to po prostu sobie przepisał, sam nie sprawdzając jak, no nie wiem, czy ministerstwo nie ma specjalistów od tego, nie konsultowało nie, to nie, z kimś, po tylko po prostu, po prostu no z listy. Po prostu może... może jest to jakiś tam powód do zmartwienia, no po prostu ale... Może już jest plan, ja wiem, może po pro... są gorsze powody do zmartwienia. Po prostu może już jest plan na kolejne, na, na jakieś przedterminowe wybory i trzeba po prostu zbierać elektorat, ale to już nie wchodźmy w politykę. Tom, jakie jest twoje zdanie na temat tego zacnego, wywalczonego naszego tutaj Polskiego 20. To, te dwie dechy na pewno wpłyną na wzrost cen. To jest nieuniknione. To, to, to pójdzie do przodu. I właściwie nic się nie zmieni. To jest za mała kwota. I obsługa tego prawdopodobnie kosztuje więcej. Czyli obsługa urzędnicza kosztuje więcej niż te 20 zł. Lepsze byłyby właśnie programy nie wiem, przez marszałków w postaci dotacji, w postaci różnego rodzaju programów celowych, tak? czy, czy, czy dotacje prowadzone przez wojewódzkie ośrodki Inspektoraty Ochrony Środowiska, które do, do, po prostu prowadziły konkursy na, dla pszczelarzy, na różnego rodzaju lokalnych pszczelarzy, na dotacje. A tutaj, tak jak mówicie, pojawi się mnóstwo małych ulików, które no, trzeba będzie zgłosić, weterynaria jest niedofinansowana, inspekcja weterynarna też jest niedofinansowana, jest ASF, jest ptasia grypa i po prostu ludzie mają w nosie pszczoły i nikt tego nie będzie sprawdzał, kto co, ile uli ma, jak ten ul ma wyglądać, czy, czy, czy ten uli jest rodziną, czy jest ulikiem weselnym, czy może jest jedną ramką włożoną, a, a wieczorem po zakończeniu kontroli jest włożoną z powrotem do ula. Także to też takie, takie opcje są. Z drugiej strony no, też, tak jak mówicie, może się pojawić sytuacja, że to jest przyczynek do opodatkowania. Tak? Czyli mamy jakiś tam spis piękny, ładny, kto ile co ma, deklarował, że przezimowało, czyli, czyli, czyli ma te, te jakąś tam ilość, tak? a następnie będzie wprowadzony jakiś podatek ulowy typowy. tak? Właśnie w postaci 20 zł czy 30 zł od ula, czy coś takiego. tak? Bo teraz no, osoby, które nie chcą płacić podatku, czy mają 80, poniżej 80 rodzin, to muszą się zdeklarować, czy, czy warto płacić podatek, czy wziąć 1600 zł. Tak? To jest też kwestia przemyślenia. Myślę, że tutaj... Pole do popisu jest właśnie dla lokalnych prezesów, żeby doradzali po prostu, co prezydentów i innych tam e, towarzyszy, związków pszczelarskich, żeby doradzali pszczelarzom, czy warto 1600 brać, czy, czy zapłacić podatek. Nawet nie wiemy, słuchajcie, to co ja, znaczy stawiałem sobie jako główny zarzut, bo może w tej debacie zostałbym przekonany dlatego, to nawet nie wiemy w środowisku, jakie jest poparcie dla tego pomysłu, bo tam przecież po internecie to nie można mówić, dlatego że w internecie, no po prostu na forach czy coś, no udzielają się ci, co chcą się udzielać, nie? A nawet, przecież to w dobie internetu bardzo łatwo byłoby zrobić taką ankietę. Tak jak te, te ankiety Kolos chociażby, co przecież e, był, omawiałem z Pasieki. No to choćby zrobić ankietę kurcze środowisk przelarskich, jakie jest poparcie dla tego pomysłu. No nic nie wiemy na ten temat, nie? Znaczy ja nie jestem w stanie, nie jestem w stanie znaleźć w tej chwili w swojej głowie osoby, która realnie by się cieszyła z takiej sumy. Już nie mówiąc o tym. No to wejdź ]ności. na forum. Aha, nie, ale cieszę się, że lepszy ryc niż nic. No, a przecież... a okej, okay, bo a okay, bo ja się nie spotkałem. <głos> ale się nie wczytywałem aż tak mocno w te dyskusje, więc może i, może i tak, może i masz rację. Wiesz, to, że nie są z kwoty zadowoleni, że ktoś nie jest zadowolony, to jedno, ale wydaje mi się, że jednak poparcie dla idei no tak, dopłat... No coś do rody... dali, no tak, no tak, no tak. Nie, nie, ogólne poparcie dla idei yy, czegoś tego typu wsparcia... Yy i do przezimowanych rodzin mhm. szczelich istnieje. Czy znaczy nie, no to się, wiesz, jak tutaj jak to, to troszeczkę dworujemy z tego podatku, ale tak, tak jak w sumie powiedzieliście też, że no może jednak. No to jest, to jest prawda, no bo jakby słuchajcie, no to nawet nie musiała być konkretna suma, no potencjalna rodzina przezimowana, no to jest po, rodzina, która potencjalnie przyniesie ci ileś x litrów, czy tam x kilogramów miodu w sezonie, więc wystarczy... Wiecie, no 2% podatku, tak? Od potencjalnych, wiecie, taki rodzaj ryczałtu, tak? Od potencjalnie zebranego miodu i mamy gotowy podatek, tak? Więc no. Więc może być, może być różnie. Ale to ale to z pewnością wydaje mi się, znaczy właśnie tak jak kto powiedział, no inspekcje weterynaryjne nie mają mocy przerobowych i mają ważniejsze rzeczy na głowie, żeby niż niż niż niż inspekcje dziwnych pasiek, więc bo z jednej strony, gdyby zakładać, także to będzie uznaniowo raczej na to wygląda. Tak mi się wydaje. Natomiast jakby zakładając uczciwość przelaży, no to taka takie wprowadzenie takiej do takiej dotacji yy, urealniłoby nam ilość yy, urealniłoby nam ilość rodzin. Yy, yy. Taki dowcip powiedziałeś, tak? Przeciwą? Tak, taki, taki joke. I, i zakładając, ilość, ilość pasiek i ilość rodzin w tych pasiekach, tak? W tym podstawowym rejestrze, w tym podstawowym, rejestr, w tym, w podstawowym zgłoszeniu właśnie do, do, do piwu. Ale no jednak tutaj, no jest to dowcip, więc wiadomo, że ludzie będą kombinować, także tutaj... No... Jak to przecież już wiadomo o czasów bartnictwa i, i, i sądów bartnych, że, że pszczelarze są najuczciwszymi ludźmi w narodzie polskim? Chyba jesteśmy zmęczeni... Dobrze, panowie, wiem, że już jest naprawdę późno i każdy z nas chce kończyć, tym bardziej, że przynajmniej mnie i Toma jeszcze dziś długo nocna praca czeka. Więc tak na koniec jeszcze bardzo szybko o innej rzeczy, która która się pojawiła na kilku grupach i dyskusjach o tym, że od teraz zgnilec amerykański nie będzie chorobą zwalczaną z urzędu. Oczywiście pojawiło się to, oczywiście, że są jakieś dokumenty, oczywiście, że coś już się zmieniło. Niestety nikt nie był w stanie podać dat, nikt nie był w stanie podać konkretnych dokumentów, nikt nie był w stanie podać konkretnych przepisów prawnych w tych dyskusjach. Nawet ci najwięksi obrońcy najmniej byli w stanie podać. Postarałem, znaczy spróbowałem się dowiedzieć i to prawda, że w rozporządzeniu unijnym na liście chorób zwalczanych z urzędu nie ma już w tej chwili zgnilca amerykańskiego, ale... Nasze prawodawstwo jeszcze nad tym nad tym jakby nie znaczy oczywiście mamy wyższość prawa unijnego nad, nad polskim ale jakby no musi mieć to przełożenie w polskich jakichś rozporządzeniach jeszcze takie rozporządzenie nie zostało wydane więc w tej chwili żyjemy trochę dla tych wszystkich którzy których to interesowało żyjemy trochę w takim dualizmie prawnym bo na wszystkich oficjalnych stronach internetowych, we wszystkich oficjalnych dokumentach polskich zgnilec jest nadal chorobą zwalczoną z urzędu. Więc w tej chwili musimy czekać na jednoznaczne wdrożenie tego w postaci pewnie jakiegoś rozporządzenia i, i, i wtedy się to tak naprawdę wyjaśni i jaki to dokładnie będzie miało kształt. Bo w tej chwili Unia mówi, że nie ma zgnica na liście, polskie, polskie rozporządzenia mówią że jest, więc w tej chwili nie ma co się tutaj mocno szarpać, tylko trzeba czekać na to, aż w końcu jakieś odgórne dyspozycje dla lokalnych piwów się pojawią i wtedy będziemy wiedzieć, na czym dokładnie stoimy i nie ma co tutaj toczyć, toczyć bojów i kruszyć kopii na, w dyskusjach na grupach przelarskich, bo to i tak nic nie zmieni, ale to fakt, tak jak mówię w unijnym rozporządzeniu nie ma na liście, a Polska, Polska jeszcze na tym nie nadążyła, bo tak jak już mówiliśmy, weterynaria ma ważniejsze rzeczy na głowie, jak ASF -y i inne cholerne grypy. Niż, niż właśnie nasze pszczółki zgnilec amerykański. To tyle ode mnie, to mówiłem ja, Jarząbek. Dziękuję panowie za te ostatnie cztery, tak już ponad cztery i pół godziny spędzone wspólnie. nie śpiewkę standardową, gdzie nasz można znaleźć... Tak, oczywiście zapomniałem. Tak, pamiętajcie o tym, żeby nas lajkować, subskrybować, klikać miejska pasieka, pasieka prowincjonalna i waroza.pl i oczywiście możecie nas słuchać na wszelkiego rodzaju platformach podcastowych. Tam pamiętajcie Dajcie, żeby nas zasubskrybować i włączyć sobie powiadomienia. Wtedy, gdy wjedzie każdy nowy podcast, to dostaniecie powiadomienia na swoje telefony, na swoje tablety, laptopy i inne urządzenia, urządzenia elektroniczne, gdzie będziecie mogli nas odsłuchać. Oczywiście też na YouTube się pojawi, pojawiają nasze podcasty, tylko z takim kilkutygodniowym nawet opóźnieniem, więc jeśli ktoś chce nas na YouTube subskrybować, oczywiście subskrybujcie na Waroza. Tak, dobrze, na Warozie. Dobrze mówię? Eee, tak, Radio Waroza. Tak, Radio Waroza, a jeśli chcecie mieć nas na świeżo, na bieżąco, e, takich wiecie wypoczętych po 4,5 godzinach gadania, e, to, to subskrybujcie nas na serwisach podcastowych. To tyle ode mnie, teraz wy się ładnie pożegnacie, powiecie do widzenia, dobrej nocy wszystkim i do usłyszenia w kolejnym podcaście eee, Nie wierzę, że ktoś nas słuchał do końca, więc... To tym razem, razem hasło brzmi stu... Rozwilitka. Gdyby ktoś chciał, popiszcie w komentarzach ci, którzy wytrwali do końca. Rozwilitkę. Dziękuję wam bardzo, dziękuję wszystkim słuchaczom. Trzymajcie się. Cześć, cześć. cześć. cześć. Do, następnego, do następnego miesiąca. Do następnego Opa. tam, tam, tam, tam. American. Dobra, wyłączamy nagrywanie.